Zacznę e, odpowiedzi na pytanie dzisiaj w ramach szkoły, w ramach naszej szkoły e, i po ile to zapisane i może być to słyszało warto, żeby usłyszeli nasze ludzi, które w innych miastach też, bo zadawali mi pytania z innych miast. A, Kiedyś zadowali, nie teraz, to nie, ale myślę, myślę, że teraz to jest czas na, czas na odpowiedzi na pytanie. Sam ten czas, żeby na odpowiedzieć na pewne pytanie. Ewangelię Marka przeczytam, bo będzie dużo miejsc pisma, tak jak powiedziałem, bo po ile my nie w szkole prosto nasiadłycie mnie w tym. Ja będę szybciej niektóre miejsca pisma podawał. Generalnie też będę z Wami prosto o tym rozmawiał. Ewangelię Marka to na, prosto na wstępie to, co było przed przed chwilą mnie słowo, czy to, a Jan, Marka 11,2, ma, nie, Mateusza, sorry, przepraszam Was, Mateusza 11,2, Mateusza Ewangelia, Mateusza 11,2, a Jan, usłyszawszy w więzieniu czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Bo przede wszystkim Pytania u ludzi, jak powiedziałem już poprzednio, że wynikają zawsze i warto ich zadać wówczas, ale lepiej zadać, niż zadać dać, no, pytanie. Pastor, pastor nie dla zabawy postawiony w kościele. Pastorzy w kościołach, których ja znam, znaczy, ja bronię zawsze pastorów, prawda, ale pastorzy postawieni Bogiem, każdy sługa Boży postawiony Bogiem, dla korzyści, a nie dla zabawy. I, e, I potem e, warto pewne pytanie zawsze zadać: w czym sprawa pasterz czy pastor? Powiedzmy, to nie jest funkcja administracyjna jakaś. No, e, bo przede wszystkim każde życie nasze musi być pod laską pasterską. Wtedy jest ochrona. Jeżeli laska, znaczy co jest laska? To jest biblijne. Dzisiaj ja nie nauczam o pastorstwie, o tym, dlaczego ono jest, ale kiedy my pod tym znajdujemy się, my mamy pełną ochronę Bo Bożą. Kiedy my zaczynamy wąpić w pastora swojego, pasterze, którego Bóg dał, my, ktoś powie, że pastor, że nie był, prawda, nie był 100% pastorzy, tylko ludzi, 100% ale kiedy człowiek zaczyna wąpić i zanikam zaufanie, a zaufanie buduje się, Kościół buduje też zaufanie, wystarczy posiać ziarna niewłaściwe, kąkowo się nazywa, znacie? to od razu traci się coś. No to nauczania o, no o tym, jaką ochronę my z tego no, tracimy wtedy. Ale ja chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy teraz, żeby było właściwe zrozumienie, pojawia się pytanie różne. pytanie zawsze do rozwiązania. Kiedy Jan e, miał wątpliwości, Jan Chrzczyciel. Dzisiaj mało kto jest Jan Chrzczyciel. Dzisiaj Łukaszy mamy, Andrzeja mamy, ja Anże i innych mamy, ale e, to był Jan. Jan, Janowie też jest teraz, ale w nas też gdzieś w kościele jest, ale um, mam na wadze, Jana Chrziciela teraz, ale on był Bogiem posłany prorok, Boży prorok, z wielką misją, on miał niesamowitą wielką misję tu na ziemi. Ale i od вот słowa Jana, Jan usłyszał w więzieniu Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Przy tym Jan już znał, co tam się dzieje, i tak dalej, ale on e, pojawiło się wątpienie. Pojawia się, o co chodzi tam. I wysyłał uczniów. Czy to prawda, to, to co robicie? Ja chcę, no, ale generalnie ja chciałbym akcentować na kilku słowach tutaj. A Jezus, na odpowiedzi Jezusa, musimy budować i widzieć, co czyni nasz Pan. Wszystko, każde rozwiązanie. Ja coś podpowiem, moi drodzy bracia i siostry, kto usłyszy każdy. Każde rozwiązanie wątpliwości, każde rozwiązanie nieporozumień znajduje się tylko w Jezusie Chrystusie. Poza Nim to już wszystko ludzkie nauki. Poza Nim to już tylko ludzkie różne tradycje, podejścia, odbierania czegoś, pojawiają się nowe religie, nowe doktryny, stare doktryny, martwe doktryny i tak dalej. Tylko w Jezusie jest rozwiązanie. Dawaj razem powiem, tylko w Jezusie jest rozwiązanie. Aleluja. I, i od, Jezus im odpowiedział, czwarty wierset, idźcie, oznajmijcie Janowie, co słyszeliście i widzieliście. To mnie kiedyś w pewnym momencie zainteresowało, dawno temu. W sumie dzisiaj my żyjemy w czasach dosyć szybkich, tak, no, progres tam i, i mamy media wszędzie, no, telewizja, no, kto ogląda, ja telewizji nie mam, potem mniej nawet nie, i nie czasu nie ma na telewizji, ja ją nie mam po prostu. Uh, Szczęśliwy stał od pewnego czasu, że ani wiadomości mi nie zaśmiecają. Jeśli ja chcę gdzieś to wiecie, ja wyjdę gdzieś, no, gdzie wiadomość jest. I od świata ja nie, nie odstaję, żeby go przyprowadzić do Jezusa. Ale nie muszę iść w nogę z, no, z czasem. <laughs> I dlatego, ale jest internet, możemy sobie wybrać, co patrzymy, co oglądamy. I Jezus tu w pierwszą koleją też e, także wskazuje. E, Jezus powiedział na odpowiedź Janowi, idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i co widzicie. Co słyszycie i co widzicie. I diabeł, znając to, on dużo różnych rzeczy próbuje pokazać, tym bardziej, że w mediach. Ja w tym temacie wam pokażę jedną rzecz, jak się tworzy, bo e, samym osobiście ja do, dotknąłem takich rzeczy, kiedy jest jak łatwo jest przerobić coś i o kimś no odczelnić. Odczelnić to się nazywa no, coś takiego. Mm. I, i, później przychodzi byłem osobiście uczestnikiem takich spotkań, kiedy ludzie wyznawali to później. Ale byli przekonani w 100% że to prawda. No. I, I potem musimy zwrócić się do Słowa Bożego, i żeby Bóg nam pokazał to nie tak, jak my chcemy odebrać, ale żeby Bóg, Jezus Chrystus, żeby nam pokazał, jaka jest w Nim prawda. Amen. Zawsze. Pra... To, to rzeczywiście, że zawsze musimy trzymać się prawdy, nie emocjonalnego stanu. Ale na początku powiem, od, od samego początku, yy, w życiu możemy się mylić. No, róż, różne rzeczy, różne pojęcie, rozumiecie? Pomyłki, pojęć. Ale jedynie, czego nie musimy się mylić, za kim idziemy? Amen? W kogo Paweł, apostoł, mówi, wiem, w kogo uwierzył? Zauważyłem też dwie rzeczy z na, na, na, takich różnych nagrań. To, bywają ludziom napiszą, dwie osoby na przykład, to samo. Albo na, nawet podobne, tam prawda i tam prawda. A jedna prawda, słuchasz, no niepokoję Cię i koniec. A druga, masz niesamowity Boży pokój. Od вот ja tak zauważyłem. Ja mówię, a w czym różnica? Później okazuje się, że e, Różnica jest w korzeniu. A korzenie, znacie gdzie? Wiecie, gdzie korzenie? Wiele ludzi mówią w nauce. No, ale jeszcze w nauce podobne, tylko, że różnica tam to, ktoś coś podważa, tam, ale generalnie podobne. Różnic... Korzenie, kochanie, jest w sercu. Dawid mówi zawsze, wróć do serca. Co w twoim sercu? Amen. Bo przede wszystkim, kiedy my nawracamy, to Jezus w sercu naszym znajduje się. W naszym duchu. A my w nim. Amen. Bo dlatego, kiedy On mówi, On mówi nie do duszy, nie do przemyślenia tylko, ale do serca. A przemyślenie to filtr. Czasami on może być zanieczyszczony. Jeśli ja będę oglądać jednostronne rzeczy w jedną stronę, znaczy no jakby charakternie coś w jedną stronę, to ja niczego innego już nie mogę, nie przyjmę na pewno. Stu No. Ale patrzmy znów tutaj, co jest w Słowie Bożym. On bo przede wszystkim na pytanie Jana powiedział, Jezus im odpowiedział, idźcie, oznajmijcie Jana, co słyszycie i widzicie. Ja, żeby uprościć, generalnie na czym bym chciał powiedzieć, jak Jezus pokazuje, w czym prawda, czy prawdziwe usługiwanie ma, czy, prawdziwe, czy, czy naprawdę idziesz za prawdę. Dzisiaj jest dużo pytań o tym, bo temu, że każdy gdzieś rozumie, że gdzieś i pastor, i mówi, pastorze mówią, i każdy, kto widzi, chodzi w Bogu, rozumie, gdzieś jest blisko, że my żyjemy w końcu czasu, no w końcu czasu. I my nie ogłaszamy, że jutro koniec, czy jest dzisiaj koniec, My musimy być prosto przygotowani realnie i dzisiaj, i jutro. Że Jezus może i przychodzić i dzisiaj, i jutro. Amen? I każdy dzień tak żyć, że Jezus każdy dzień... Y, ale ja także przygotowany, że y, gościu Boży przygotowany jest na przyjście Jezusa. To nie zaskoczeniem będzie. Dla, Kości dla Bożych ludzi. Amen? To niby, kochani bracia i siostry, to nie będzie zaskoczeniem. Dla świata to będzie zaskoczeniem niesamowitym dla Bożych ludzi, a ja wierzę w większość Bożych ludzi. Moja wiara tak powiada, Słowo Boże mnie mówi, że wielkie jest żniwo. I bardziej my na tym żniwie pracujemy, to znaczy Bóg e, e, zwycięża, Bóg już zwycięża. Amen? I dusze nawracają. I o tym mówi Jezus. Wiecie, mnie, Jezus, ja Go kocham. I ja wierzę, że my też Go kochali. On nie wchodził e, w... Znajdziecie mnie w Izusie, żeby On chodził za kimś, e, e, podejrzewał w naukach czy ich. On głosił Ewangelię. Amen? I wszystko, co robił, uczył. E, wszystko, co robicie, niech będzie skierowane na zbawienie dusz, Amen? E, w jednym z miejsc, miejsc pisma nawet napisano, ja dzisiaj prosto nie przytoczę wszystkich miejsc pisma, ale na pewno to jest słowo, że cel wiary, tak polskie tłumaczenie też mówi, Cel wiary, zbawienie dusz. Cel wiary nie e, pokazać sztuczki jakieś życiowe. O, jakie e, zachwycenie. Cel wiary, zbawienie dusz. O, to koniec. Tu jest i alfa, i omega. Cel wiary, zbawienie dusz. Cel wiary, nie e, zachwycić nas tu na ziemi. O, jakie fajne tocz, usługiwanie czy tamto. Metodów jest dużo różnych. I te, którzy ludzi podważają, czasami oni całkiem od Boga. A ci, którzy myślą, że coś od Boga może być nie od Boga. No, my to usługiwałem tam i czegoś, ale cel wiary, jedynie, jeśli my tego trzymamy się, cel wiary jest zbawienie dusz. Jeśli my na tej drodze, to wszystko będzie dobrze. Amen? Zbawienie dusz I tam nie ma do mieszania, gdzie można tam gory czy dosypać, potrzebne mi tam gory cel wiary, zbawienie dusz. Amen? O. Wtedy nie pomylisz się. Wtedy nie ma tam, gdzie włazić temu wężowi temu. Diabełowi. Amen? O. I e, on mówi, e, jaką wam jak on odpowiedzieć za nie? On nie mówi, że ja mam prawidłową teologię. Powiedzcie Janowi, My mamy tutaj super nauczanie, super manifestacje. On mówi o prostych rzeczach. Powiedzcie Janowi, że Ewangelia działa. od jeszcze tak to można podsumować. W jaki sposób działa? Ślepie odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wstrzyszani, a ubogim zjastowana jest Ewangelia. To jest odpowiedź Jezusa. To jest odpowiedź Jezusa. I chcesz znać, czy dobra nauka, czy jaka nauka, popatrz w korzenie i popatrz, no w korzenie trudno popatrzeć, bo temu, że zazwyczaj ty nie możesz popatrzeć w korzenie e, od, na, od razu, jeśli tylko nie wykopiesz to drzewa, bo ono w ziemi, tak? Ale po, Jezus nas uczył popatrz na owoce. I on samo ty, to tak powiadał. Jeśli ty, to w czym ty idziesz? Tam jest zbawienie duszy, tam jest uzdrowienie. Chociaż niektórzy nie uznają tego, ale dzisiaj ja też pokażę, że nie się nie w tą, ani w drugą stronę. Uzdrowienie nie prowadzi do, do nieba, powiedzmy. nie uzdrowienie daje nam zbawienie. A my? Uzdrowienie to tylko część, która może być, ktoś nie uznaje. No ale sprawa tutaj nie w uzdrowieniach, nie w różnych manifestacjach, sprawa w tym, że jaki jest owoc, czy jest ludzi zbawianych, czy jest... Ja od z kimś, z innych miasta nie dzwoniłem. Tak i tak, bo co z tym? Ja mówię, patrz, czy ludzie, patrz, czy ludzie uh, nawracają do Boga. Patrz, czy ludzie uwalniają się w tym, bo Ewangelia uwalnia, alkoholik przestaje być alkoholikiem. I to jest Ewangelia. Amen? pornograf czy jak go nazywa? No człowiek, który tam siedział. Ja wiem, dużo takich się każdy dzień ktoś pisze. Uwolniony jest. A kto Cię uwolnił? Jezus Chrystus. Amen? Jezus Chrystus. Tam znaczy Ewangelia działa. Jeśli ślepie odzyskują wzrok, Ewangelia działa. A jeśli my bawimy się tylko w teologiczne sztuczki, zaczynamy, podważamy to i tamto Posłuchajcie, rzeczywiście w Kościele musi być e, prawidłowe prowadzenie. Musi być. I trzeba zawsze widzieć, co, jak, kim prowadzenie. Ale przy tym, e, jak to poznać? Jeszcze raz mówię. Patrzmy, patrzmy na owoce. Patrzmy na owoce. Zauważyłem e, różne nauczyciele, które prosto głosicieli, nie nazwijmy ich nauczycieli. Różne wygłaszają nauki. Ja dzisiaj pokażę źródło od niektórych to w czym siedzi. I nieważne, e, ja chcę, żeby wy rozumieli, musi być prawdziwy balans. On znajduje się w Jezusie Chrystusie. Amen? W Jezusie Chrystusie. Jedni ludzie odrzucają coś, a inni rzucają się tam, jak powiedzieć, zanurzają się i <śm> <śm> bez, bez głowy kąpią, czy jak to nazwać. I to i drugie może być niezbyt nie dobre. Musi być trzezłość i otwarte oczy. Amen? Ale jak znać, że idziesz prawie tą drogą? Jeszcze raz powtarzam, nie ma dość skomplikowanej nauki w tym. Jeszcze by było trzeba. wiecie, był czas, kiedy e, żadnych internetów nie było. I niektórzy z nas zostali te czasy jeszcze. Nie było tych podejść, jak, gdzie można, bądź jaką naukę rzucać i wszystkim pokazać, wszystkim to i tamto. I wszystko podważać. No... Jezus mówi, jeśli chcecie znać, on mówi to samo pytanie, które uniknęło u Jana, ale On był Sługa Boży i też się mylę. I też przychodzi każdemu człowieku, po to przychodzi pewne raz wątpienie. Ale nie, nigdy nie, nie stawacie po stronie niewiary, żeby nie wierzyć Bogu. Żeby nie wierzyć Bogu. Nie stawacie po tej stronie. Amen. A nie nie każdy do rozwiązania. Im szybciej, tym lepiej. A jak szybciej? Pójdź do swojego pastora. Ja mówię teraz z tym, którzy słuchają w internecie i którzy mają swoich pastorów, nad Wami muszą być Wasi e, duchowie, ojcowie, pastorzy. Amen? Pójdź, zapytaj. Niech po, powiecie. A jeśli, człowiek unika, znaczy coś nie tak. Znaczy coś jest nie tak. I e, szósty wiersy podkreślając to, to cały fragment. Nie, nie wyrywajmy miejsca z Pisma, ja dzisiaj jeszcze o tym powiem, jak to jest ważne. Ale fragment cały, i nawet i dalej można czytać, ale szósty wiersz podkreśla, on nie niewyrwany stąd, on podkreśla to poprzednie wszystko, że e, to, co Jan wysłał uczniów, dowiedzieć się, czy to jest prawidłowo, że to jest Jezus, że to, a Jezus mówi, że zobacz, co Powiedzcie mu, co słyszą i widzą, że ludzi, jest zmiana w życiu ludzi. Powiedz, zmiana w życiu ludzi. Amen. Moi kochani, nikt nie może zmienić człowieka na dobre, jako tylko Bóg. Amen? Diabeł, on nie na tyle głupi, żeby zmieniać człowieka, dać mu życie, dać mu uwolnienie. On nie głupi. On nie może... Biblia mówi, że demony sami siebie nie uwalniają. <laughs> I Błogosławiony jest ten, kto się mną nie gorszy, mówi. On tak podkreśla. Bo tu, jeśli... Poczymy on tam takim wiersetem dziwnym podkreślał to? Tym, że on znalazł w słowach Jana, to samo wątpienie, o którym ja Wam mówię. I On powiedział, że niech On wstanie i nie gorszy się. Amen? On mówi, wstań i nie, gor nie, nie, nie gorszy się. Tak On podkreśla. Wstań po stronie prawdy. Wstań po stronie prawdy. O. I podstawą, fundamentem korzeniem Bożym wiary w nas. To jest nasze wyznanie. To jest wyznanie Bożych ludzi, Bożego Kościoła na ziemi. Życie nasze w tym Jezus Chrystus jest. Jezus Chrystus jest naszym wyznaniem. Amen. Jezus Chrystus, Syn Boży, który umarł za mnie, wziął nasze grzechy, winy, on wziął nasze przekleństwa. On wziął ich z nas i poniósł na krzyż. Taka jest nasza prawda. Taka jest prawda, którą my nosimy, która wyszła w nas i nas uwolniła. Amen. I Jezus Chrystus. Jeden człowiek mnie jakoś tam na temu. Pastor, ja nie mogę powiedzieć Jezus Chrystus u mnie. Ja mówię, no tak w pismie powiedziano. Ja was, wy we mnie. I jeszcze nie raz możesz to dostrzec w Biblii. Nie możemy, bo będziemy zwiedzeni. Ja mówię, po czemu. Napisano, że nie można mówić, że Chrystus tu, Chrystus tam. <grych> Mówił oczy. I dlatego nie chcesz mówić. Nie, ja pójdę, popalę papierosy, później powiem. Może. Tak powiedziałem. Ja mówię, palenie papierosów to też nie jest dobre, ponieważ to nie jest od, od Boga i musisz uwolnić się od tego prosto. Musisz od tego uwolnić się. Człowiek może palić papierosa, a nie może powiedzieć, że Jezus jest, jest jego Panem. To jest dziwne dla mnie czasami. O, yy, a. I. Kochani. Izajasz, 53 rozdział. I cały Nowy Testament mówi o tym. Mówi o tym. Że Jezus zmarł. Ja mówię wam teraz o podstawie Ewangelii. Każdy Boży człowiek musi mieć korzenie Ewangelii. Amen. Nauczania, czyli taki różnorodność nauczania, no jest różna na Ziemi, prawda? Jest różnorodne metody, które mi Bóg prowadzi, bo powołania są różne też. Wiecie, nie wszyscy nas, powołanie z nas, siedzą być w rządzie, rząd, tak? To całkiem inna atmosfera, inni ludzie. Ale ktoś jest z naszego kościoła, też powołany do rządzących też. Amen. O. Także e, powiem, nasze korzenie, że Jezus umarł, za nas, z martwych stał, dał nam dar życia wiecznego. Tu jest nasze korzenie. Nie w czym innym ono nie może się znajdować. A Biblia mówi, że jeśli korzenie jest w nim, tak powiada Pisma, wysłuchajcie uważnie, że albo uznajcie drzewo za dobre w całości, tak powiada się. Bo jeśli korzenie jest w nim, to uznajcie całość drzewa za dobre. Nie chodźcie, że a może taka gałęź nie właściwa jakaś w nim. A może to już nie było... Znaczy, można... E... Tylko, żeby ważniejsze zadbajcie, żeby Wasze korzenie było w Jezusie. Ale nawet jeśli mylicie się o jakichś pojęciach życiowych, raz poprawcie się, popatrzcie w słowo, rozważcie i idźcie dalej. Amen? Pamiętając to, że cel wiary zbawienie dusz. Cel wiary zbawienie dusz. Cel wiary zbawi tam, gdzie jest Bóg. Tam duszy będą zbawieni. Amen. Tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie jest prawdziwa e, Boże, proszę, tam, tam będzie realnie, ludzie będą odzyskiwać wzrok, tam ludzie będą e, naprawdę przemiana w życiu. Ich tak spis tak duży, kto czego potrzebuje, jaki od Boga. Nie mam na uwadze spis potrzeb. Mam na uwadze, kiedy człowiek e, bez Boga i kiedy przychodzi do Boga, to z każdym coś się staje. Amen. Przychodzi nowe, po pierwsze największy dar i to najważniejsze. Da, to, co dalej z nami się staje, te wszystkie rzeczy, przemiana w życiu, jeszcze raz mówię, nawet uzdrowienie, nawet wszystkie inne rzeczy, oni nie jest korzeniem zbawienia. Oni nie jest korzeniem zbawienia. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. To mamy być przekonani. W tym mamy by, ma być 100% przekonanie nasze. I Jezus umarł za nas da nam dar życielicznego. Dzieje apostolskie 4.12 nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego 4.12 dzieje Polski innego imienia nie ma pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I tu jest centrum wszystkiego. Tu jest centrum. Żeby znaleźć prawdę, wracajmy zawsze do centrum. Niech wam ważną rzecz was nauczę. Część z was jest na szkole, część już Dalej się nauczę gdzieś. Ale całe życie my jesteśmy uczniami Pana. Amen? Ale drodzy kochani, yy, dzięki, w bądź pytaniach yy, zwracajcie zawsze do korzenia i od korzenia zaczynajcie. Amen? Korzenie moje w Jezusie Chrystusie. Trzeba zbadać, czy korzenie w porządku. Boże, czy korzenie, czy jak gdzieś nie, no, nie popsułem coś. Ale twoje przekonanie zawsze ma być w tym, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem. Oprócz imienia Jezus. А мы, которым могли бы мы быть в сбавении, так молит письмо. Так же Дея Бостовская 2.21 в шаг, что каждый, кто бы взывал имя Панского Господа, был бы и бенч. А как взывать, ну, то целая наука, а как взывать, если не, не услышать. Это будет и в ружнородный, повец ружнородный способ гласимы. Gdzie w Biblii wzorze, że trzeba stać na dachu? Ale napisano, że i na dachy wyjdą. Na, na, na, na dach. No ja nie, nie wiem, jeszcze nie otrzymałem żadnego objawienia wychodzić na dach. <grym, <grym, ale ktoś z mi pokazał, jest taki park, parkour, taki tam skaczą na dachach, to ja mówię, ktoś tym młodym ludziom może też tam dostacie. Prawda? Mój jeden znajomy, ja go później poznałem, Ja wtedy go nie znał, a on znajomy mój. Ja o nim dowiedział się i był Moja, Moje teologiczne pojęcie trochę po, pokręciło się, bo mnie powiedzieli, pastor w moim mieście w Kijowie, w stolicy tam, to mówi tam na chryszatyku, na centralnej ulicy. Ona piesza czasami bywa, tam nie wiem, ja po części robię pieszo. I na weekendy tak i tam młodzieży dosyć dużo się spotyka, bo ona szeroka ulica, kilka kilometrów, no, dosyć szeroka, duża, i tam e, e, młodzieży, znaczy jak na centralnych ulicach w miastach, młodzież wieczorami, i tam młodzieży dużo, i mnie powiedzieli, tam jest jeden pastor, który głosi, a my co on w głosie, ciekawo, a on na rolkach z nimi, ja mówię, no, sportowiec chyba jakiś, a kiedy ja go zobaczyłem, u niego czerwony włos był, moje teologiczne wszystkie e, podejścia, moje chodzenie w krawatach i w białej koszulce, ja mówię, Wałcz, a, a on, co to za, chyba on nie od Boga pierwsza myśl, ha? ja mówię, to już w ogóle, no ale przesada, no co ty. A kiedy ja zobaczyłem kilka setki, było z pierwsza, setki ludzi, młodych ludzi, które oddali życie i dzisiaj służą Bogu, teraz oni służą Bogu. Niektórzy z nich są pastorami, liderami, oni Bogu służą, oni zmieniają, idą i niosą Ewangelię Chrystusa. A moje spojrzenie było takie, ja takich ludzi, tym bardziej, że jak jest niego pastor, co to za pastor. A ja jeszcze dowiedziałem się, że on ma, był w moim wieku. Mówił, żeby ja w swoim poważnym wieku, każdy wiek jest poważny, bo <grym> tak wyglądał, to ja, ojciec czterech dzieci, <grym> A on to co to, to w ogóle? A u niego było takie objawienie, czyli włosy on e, robił, e, a, różnokolorowe, tak, <grywki> nawet nie czerwone, kilka kolorów zrobił, no, jakieś tam pestki, nie, <grywki> ale paski, sorry. Później on zmienił, no, ale młodych ludzi z tego środowiska, oni wyszli, rozumiecie? komu było potrzebne uwolnienie uwolnili się nie róbcie tak, jeśli Bóg nie powiedział wy rozumiecie mnie trochę? my że nie ogłosimy ale niektórzy patrząc na takie śledztwo od razu w internecie chryzja, czy chryzja jakie słowa jeszcze? koniec Ewangelia zboczona tam. Jaka? Jezus powiedział jeśli zbawienie jest tam owoc jest tu musi być balans. Ja wam dzisiaj głoszę słowo o właściwym bałansie. Dlatego, żeby zb zbawić alkoholika, nie musisz stać alkoholikiem. Albo nawet chlapać wódkę tam z kimś i mówię, ja głoszę. Ja już nasychałem się takich e, głosicieli. Ja mówię, gdzie idziesz? A, trochę tam popić z kimś będę głosić. Ja mówię, a, bo, mi, bo innego języku nie rozumiem. Ja mówię, jeśli ty będziesz z nimi pić, ty wrócisz znów do swojego alkoholizmu tak tam. no i różny, inne, wy rozumiecie że ty nie stajesz tym, ty nie łapiesz tego ducha ale ty idziesz, jeszcze tylko Bóg ci powiedział nie chodźcie wszędzie, gdzie wam nie potrzebne, nie potrzebne być jest różne są powołania i o to trzeba rozumieć ja o sobie teraz mówię, że ja tego człowieka w pierwszym momencie wykreśliłem z mojego życia, ja mówię, co to za jaki pastor bo ja inaczej, ja nie dostrzegałem, jak docierać w taki sposób do młodzieży. Kiedy go poznałem, teraz oczywiście ten człowiek nie chodzi z tymi z to on normalnie prowadzi, tam Bóg go użył. ale na ten moment Bóg go użył, pójść do tego środowiska i e, nie po temu, że on, on sam był też kiedyś w świecie z tej kultury, różnej, no jak to powiedzieć, sub, subkultury, sub, a oni z zupki, zupkiem, jest, zupki. a zupy. zupy, a ja mówię ja mówię zupę, zupkultura, -kul Zup co Zup -kultura. Zup kultura, to jest nowa, czyli zwolennicy zupek, różnych rodzajów, bo moje dzieci tam by nie zapisali się w tą organizację, bo oni nie lubią zupki, a ja lubię. Nie wszyscy, prawda. Też nie lubię, też nie. I, i, i dlatego, kochani, e, musimy mieć podejście. Kiedy korzenie moje w Jezusie, to mnie nie ma innego wyjścia. A ono w sercu. Gdzie ono? Jak można znaleźć, korzenie w Jezusie? W sercu. Czy w sercu jest spokój? Jak sprawdzać korzenie? Czy w sercu mam jest spokój od Boga? Amen właściwy pokój. Nie prosto jakieś zaspokojenie, ale realny pokój. Jak powiedziałem, oglądając podobne rzeczy, czytając podobne rzeczy o ludziach patrzę, tu mnie niepokoi. I okazuje się, że tam było prosto źródło tego mówienia. Słowa dobre, biblijne sprawy, wszystko ogarnięte, ale no niepokoje. Ale inny mówi podobne rzeczy, ale zmieniają i ja się uwalniłem, na przykład. Mówię, wow, Także wszystko w korzeniu znajduje się. Amen? Jeśli w korzeniu nie ma goryczy, nie ma zła, nie ma żadnych e, pretensji, pretensje to już jest znaczy coś nie tak. Trzeba uwalniać siebie od pretensji. Amen? I, i, I dlatego e, mówię rozwiązanie nie w tym, gdzie jest co złe, co dobre. Niektórzy ludzie tylko sięgają co złe, co dobre, co złe, co złe, co, złe, co dobre. A jeśli zakorzenisz swoje korzenie, to Ty nie będziesz biegał tu i tam. Amen? Ty w korzenie Twoje w Jezusie Chrystusie. I zawsze we wszystkich pytaniach wracajcie do korzenia. Korzenie w sercu. Ono nie gdzieś daleko, ono jest w sercu naszym. Ono jest korzenione w naszym duchu. I Jezus mówi, że wszakże każdy kto będzie wzywał o mnie Pańskiego zbawiony będzie. I Bóg objął objawił nam z siebie w Synu Jezusie Chrystusie. Tu na ziemię, On objawił się nam Jezusie. Dlatego wszystko, czy, jak idziemy, co zbadać, trzeba zbadać przez Jezusa Chrystusa, nie przez różne nauki. Przychodzi do mnie człowiek i mówię, to, to z innego też tam, inny, inny, inny, w ogóle tam człowiek. Służyciel Boży. Ale ja zdziwiłem, jak służyciel. Zaczął służyć tylko tam gdzieś Amen nie od Boga. Ja mówię, amen? A mnie, ja... Mnie było 20 lat, nie za długo, jak mówisz w Bogu i... Ja mówię, w ciągu 20 lat ja nie słyszę takiego pytania dziwnego. To jest od egipskich Bogów. Ja mówię, tak? I trzeba wszystkich ludzi na świecie zbawić. Ja mówię, od czego? Od amen. I Kościół jest w pomyłkach. Ja, ja mówię, przestań, człowieku. Przypuśćmy to siostra, siostra. A nie, siostra nie będzie To nie znaczy to daleko gdzieś tam. I amen. I, i różne podobne rzeczy. Ja mówię, Boże, jakie BBB. No. Ale siadam w pismie to, to, to gdzie moje korzenie? Ważne, gdzie korzenie. I Bóg raz Ci daje to, to, to. Oddzianie. Jest różno nierozumnych pytań, prosto nie mądry. Ale ludzie ciekawscy, tak ciekawscy. Ciekawscy. <grafy> ludzie ciekawscy. No. Od Boga jest Jezus Chrystus. To jest nasz Pan. <grafy> I to jest prawdziwym fundamentem podstawą. Objawienie o Jezusie Chrystusie. Jeśli wszystko to, to, co ktoś próbuje naukami różnymi, ono mnie nie objawia Jezusa Chrystusa, rzeczywiście, ja tam nie będę chodzić. Amen. Jeśli to, w czym idę, nie objawia mnie Jezusa Chrystusa, ja tam nie będę chodzić. Ja tego nie będę słuchać. Ja usunę swoje uszy, nawet jeśli oni biblijne, superbiblijne i arcybiblijne nauki. Jeśli to nie prowadzi mnie za Jezusem Chrystusem, ja odpowiem stop. Amen. Amen. I w Nim, w Synu Bożym dał nam Bóg objawienie o Jego śmierci na krzyżu. On dał nam objawienie o zmartwychwstaniu za nas. On zamiast nas i umarł, i zmartwychwstał. Amen. I, z nas, I i wraz z nimi, i my stajemy z martwego życia. On zwyciężył śmierć. Jezus zwyciężył śmierć. Amen. Także e, On wykupił nas od wiecznego przykleństwa. I nie warto przez różne wątpienia czy niewiarę wrócić do stanu takiego. Amen. On wykupił mnie od on wykupił w całości. Już nie potrzebna żadna, żadna cena. Tylko muszę iść za Nim. Warto iść za Nim, żeby zachować się w tym zbawieniu. Amen? Amen. To jest korzenie. W Nim jest korzenie. Wszystko znajduje się w korzeniu. On. Ale Jezus rzeczywiście tam, co przeczytaliśmy poprzednio w Ewangelii Mateusza, On Janowi w Jego wątpieniu wskazał na owoce. Bo jak możemy widzieć drzewo? Z owoce. To, co bo my nie możemy popatrzeć w korzenie. Ja nie mogę brać i siostro popatrzeć w Twoje korzenie. Jedynie jest, no, no to jest normalnie. Bóg dał roz, z, zeznanie, pa, pastor. Zna, i czasami ja znam, co z kim się stanie w ciągu tam miesiąc, dwa. Ja znam i, i nie mogę niczego z tym zrobić. Bo nie dane mi to. Ja, ja nie jestem zbawcą, rozumiecie? Ale pastor dany, dlatego żeby poprzedzić, upomnieć. Pomóc mu upominać tam, dać słowo na znaczy wówczas. Amen? O. Ale jeśli człowiek tu leci taką drogą, to mogę tylko mu po powiedzieć, nie chodzi. U mnie byli kiedyś takie e, przysłowie takie. U mnie starszy syn, mój ukochany syn. A, I ja zazwyczaj, a to jest taka przysłowie z synem związana. Tata syn pytał, taty takie uparcie, tak. Tata, czy te grzyby jest? Można. Syn już przekonany, że on będzie jeść. Tata mówi, można w końcu. Tylko, że umrzesz. Od niektórzy my, my ludzie chodzimy z takim, znacie, przed Bogiem przekonaniem, przed swoimi mieli. Czy można? I człowiek nie czeka odpowiedzi. <śmiech> Będę jeść. Ale i tata odpowie, no jesz, ale umrzesz. Lepiej nie jest. Ja nikomu nigdy nie powiedziałbym po tej stronie. No to tylko jako przysłowie. Przy ja Na odwrót. Jezus nam, Bóg nam powiedział w słowie leży przed Tobą. Tak mówi Stary Testament. Dałem Ci, przed Bożym przed Ciebie błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i śmierć. Masz wybór. Ale tamże w tym samym wiersecie on mówi, że wybierz życie. Wybierz życie. Wybierz, Bóg On on nie rzuca nas na wybory i mówi, co chcecie, co robicie. To nieprawda? To fałszywa wolność. Niektórzy taką wolność głosią też w internecie, prawda? Wybierajcie sobie, co chcecie, bo by być tylko wolnymi. Wolność jest tylko w Jezusie Chrystusie, a nie róbcie, co chcecie. Amen? Słyszycie? Amen. Ja sam wybieram sobie, no, bo mój pastor może się mylić, on tylko człowiek, Nikt nie podważa w tym, że pastor człowiek. On, ja, nie ją. Każdy pastor człowiek. Amen? Ale każde życie i pastora też, i kościoła też musi być ukorzeniony w Jezusie Chrystusie. Wtedy droga jest wierna. Na wiernej drodze można poprawiać się, można e, poprawiać pomyłki, jak na samym początku dzisiaj powiedziałem. Można się mylić, myć się. Ale jeśli człowiek zawsze powtarza te same pomyłki, on hamuje swój wzrost prosty. Nie powtarzajcie pomyłki, róbcie nowe pomyłki. U na zapytajcie, taki był fajny człowiek. Prawda. Robisz? No nie, no nie chciałbym Kościół podźwignąć, żeby tylko robił pomyłki. Ale życie tak i takie jest, że i pomyłki istnieją. Dopóki żyć w ciele będziemy, czymś mylimy się czasem. Róbcie pomyłki, jeden powiedział, ale nie róbcie ich dwa razy, to jeden, jeden Żyd tak powiedział. Żydzi sami mądrzy. błogosławimy wszystkich Żydów. Amen. Amen. Amen. Amen. I, I to prawda, i to prawda. Wtedy będziesz wzrastać. A jeśli potyka się o to samo, cały czas może tylko w nowej czapce ono przychodzi, w nowa, nowa czapka. Ale ta sama sprawa, a czapka nowa. Czapka nowa, a sprawa ta sama to nic się nie zmieniło. <średziora> o. Kolosjan, list pierwszy rozdział 13-15, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swojego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Pierworodny. On wyrwał nas z ciemności, przeniosł. On wziął nas, wyrwał i przeniósł Amen? I tego nigdy nie zostawiajcie. Przez różne nauki, jakie by oni wam właściwe nie wydawały się. Trzymajcie się, być w światłości Bożej, w Bogu. Amen? O. On wyrwał nas ze świata ciemności. Wyrwał. I tu powiedział nawet, że e, pierworodny. On jest pierworodny. Jeszcze jest takie ważne pojęcie, które w materiałach chyba nie, nie pisałem sobie, ale teraz przychodzi. Pamiętajcie, kochani, bardzo łatwo stracić super Nowy Testament nam powiada o tym. Pierworodztwo jest w korzeniu, wy słyszycie? Ono jest w tym, kto jest pierworodny. Jezus jest pierworodny. Amen? Kiedy hebrajczycy mówią że patrzcie, patrzcie, żeby w kimś was nie zaistniało gorzkiego korzenia. Dlatego jest pastor, który pomaga ci uwalniać się od gorzkiego korzenia. Amen? Nie pastor Bóg, ale Słowo Boże, przez Słowo Boże. Amen? O. Ale tam napisano, że baczcie, żeby przez ten gorzki korzeń nie pokalało się wiele. Ono, ono, gorzkie korzenie, ono zakaźne. Jeśli zostawiałem go sobie, ono zakaźne. Ona zahamuje cokolwiek i ono jest zakaźne. Ono jest choroba zakaźna rzeczywiście. I tam napisano następny wiek, to w chybracikach 12 rozdział, tam napisano, że patrzcie, e, żeby nie stracili pierworodztwo, bo ten Ezał, żeby nie byli rozpustni jak Ezał. Ezał, ja całe kazanie kiedyś było, Ezał nie był e, prostytutką, ale wszyscy prostytutki mają być zbawieni i kochani Bogiem. Amen? Um, oni mają swoją miłość dać Bogu. Amen? Ot. I, ot, e, ale Ezam nie był, e, jak on, on nie spał z kobietami, sorry za, ja nie wiem jak to, bo ja powiedział ze, ze strony kobiet, ale mężczyzna, jak on nazywa się? Rozpustnik. No, ale Biblia go nazywa rozpustnikiem. Ale czytajcie w Starym Testamencie, wy nie znajdziecie zawa rozpustnika. On chodził do pracy, ale stracił pierworodztwo z powodu, że mu zechciało się jeść zupkę proste On szybko ją sprzedał. Mówi, po co mnie to wszystko? Tu jest inna nauka. Bądźcie w w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. Amen? Wasze korzenie w Jezusie. Patrzcie na Jego drogę. Wy możecie... E, powiem tak, mowa no wasze zdanie na pewne rzeczy mogą się zmieniać tu na ziemi, prawda? i będzie się zmieniać, i to jest normalne, spojrzenie na pewne rzeczy inaczej jak to by zmian na ziemi no, ale nie traćcie nigdy korzenia, nie traćcie korzenia waszego w Jezusie Chrystusie rozwijajcie się, wzrastajcie w Nim amen wchodźcie w swoje usługi usługiwanie, ale pierworodztwo to jest prawda. To kiedy ty poznałeś samego Jezusa, w Nim przebywaj. Pierworodstwo to jest najcenniejsze też. I mówi dalej tam, że on później z, z, z łzami błagał, żeby mu to wróci, wróciło i nie, nie dostał. To jest dwunasty rozdział Hebraczyków. Hebraczyków. O, I mówi, kiedy gorzkie korzenie, najpierw, żeby coś wybrać, spierwa uchwyćcie korzenia Bożego. Amen. I niech gorzeć wyjdzie wszystko. Ja znam, że wy dzisiaj wolni od gorecie. Na pewno tu ja nawet nie mam żadnego wątpienia. Was nie ma teraz. Nie ma. Bo wy ukorzenieni w Bogu. Amen. Ukorzenieni w Jezusie Chrystusie. Hallelujah. Hallelujah. I same z tego fundamentu, o którym mówił poprzednio z fundamentu w Jezusie Chrystusie, z korzenia w Nim, wynika Ewangelia. Wynika Ewangelia. Niektórzy myślą, że Ewangelia, ale ona z czegoś wynika, rozumiecie? Jeśli nie ma Jezusa, nie ma korzenia naszego Jezusi, to jakby my nie myśleli emocjonalnie, nie byli o ludzi, tam o ratunek dla ludzi, to nie jeszcze nie Ewangelia. Ewangelia jeszcze moje korzenie jest w Jezusie. Amen? Ewangelia z czegoś się wywodzi. Tłumaczenie słowa Ewangelii jest dobra nowina. Ona skąd się powstała? Amen? U niej jest korzenie, u niej, u niej jest pierwsze źródło jakieś. A ono jest w Jezusie Chrystusie. Że On umarł za nas, wziął nasze grzechy i przekleństwa i z tego wy, wyszła Ewangelia. Amen? Z tego ona wyszła. I tu ja jestem przekonany, że żadnych chrześcijan prawdziwych nie może być z żadnych podziałów. Każdy, kto usłyszy mnie w internecie. Każdy, kto usłyszy publicznie. W korzeniu nie musi być żadnych wątpliwości i podziałów. W samym korzeniu. Ale fundament to nie wszystko w życiu. Ja byłbym zadowolony, może być, czasami tak myślę, ale żeby od razu, mój Boże, po co tu coś budować? Lepiej od razu w niebo i tam, i, i to. to. Czasami trudno się tracić ja tak. Mówię. Ale dlaczegoś po nawróceniu Bóg tak, taki Boży plan. Że my jeszcze zostajemy na Ziemi z naszymi bliskimi. Znaczy, nie musimy zepsuć wtedy życia swojego tutaj. Amen? nie zostajemy, żeby zepsuć się, ale przede wszystkim, słowo fundament i korzenie związane z czymś. Co na nim musi być? Na, na korzeniu, że musi wyrosnąć owocne drzewo, a na fundamencie buduje się coś, jakaś budowa. Musi być le, najlepiej, żeby ona była też dobra. Tylko różnica, że budowy, są różne. Pismo opowiada, jeden kurnik buduje, dru, drugi. Bu, no, sory, ty nie budujesz kurnik, ja w to wierzę. No, a niektórzy potrzebne, bo kury mają i czekają kurnik też. Ale tam napisano, że ktoś buduje ze słowy, tak Nowy Testament mówi. I każdego dzieło się objawia, każdy. Bo ogień przychodzi i słomy szybko strawi, prawda? A co budowane z lepszego materiału? Materiały tak dużo i różne. Dlatego kłótnie, kiedy pojawiają się, dlaczego nie budujesz ze złota? Ja mam tylko złoto. Wszyscy mają budować złoto. Sorry. Ale Biblia nie powiedziała, że tu na ziemi nie budujesz ze złota. Tam w niebie jest ulice ze złota. Amen? Oto buduj czysto, Tak nauczyłem się w życiu. Nie buduj ze złota, nie buduj z e, diamentów, buduj z czystego naczynia. Twoje naczynia ma być czyste. Amen? To jest budowa. Twoje serce zawsze przedstawia Bogu jako czyste naczynie. Ja, kiedy modlę się u ludzi z nakładaniem roku. o czym by, jakie tematy modlitwy Bóg by nie dawał tam, no, namaszczenie czy inne, ale znam, w moim sercu jest także. Moje pragnienie do każdego człowieka. Dzieci, dorosłych, starsze, młody. Kto by to nie był? Chory, kaleki, ktokolwiek. O kim by nie modlił się? Boże mówię, niech w nim staje się i on przed Tobą staje naczyniem czci. To jest warte godności tu na ziemi. Amen? Być naczyniem czci. Nie modlę się, żeby stałeś złodym naczyniem. Albo jakimś dymem. Bądź oddanym naczyniem. To wszystko, co potrzebuje Bogu. Amen? Prawda. To wszystko, co potrzebuje Bóg. I po temu korzenie jest w Jezusie. Bracia i siostry, kochany Kościół, korzenie nasze w Jezusie. Ale w fundamencie, na fundamencie i na korzeniu, coś wyrasta. Coś wyrasta. I od podczas, kiedy wyrasta, pojawiają się zgrzyty. Zgrzyty, tak? Zgrzyty, nieporozumienia. Wzajemne oskarżania o ludzi. Kościół tak rozdarty tym, aż prawda boli. Nie boli o to e, e, czasami bardzo. Ale znów taki wiecie, co nie siedzę nad tym ubolewając. Boże. co Pamiętajcie, cel wiary – zbawienie duszy. Kiedy ty idziesz, Bóg uzdrawia twój kościół, jeśli jest potrzebna, Albo inny kościół. Albo inny kościół. Kiedy patrzę na miasto... To modno się, i o wszystkie kościoły, żeby my byli zdrowi, jako ciało Chrystusa. Amen? Żebyśmy byli zdrowi. Ot. I rzeczywiście, ale zdrowym można być, jeśli masz korzenie. Trudno zdrowym być, jeśli nie mamy właściwego korzenia. No. I dlatego e, e, budowa, budowa są różne. Nie oskarżajcie nigdy, jeśli ktoś nie buduje tak, jak budujesz, ty też. Prosto znów taki. Patrz na to, jak Cię prowadzi Bóg i to czyni. Tak jak Boży z Tobą miedzie, tak czyni. Z tego powodu internet, z jednej strony on może dawać dobre, e, dobrą wiedzę, dobre rzeczy, a z drugiej strony może tak e, e, zepsuć wszystko, zepsuć prosto na budowy. że ani Ty, ja znam te niektóre nauki, słucham, posłuchałem kiedyś niektóre z nich. Ważno posłuchać, znaczy czym, kto tam Krytykuję, nie krytykuję. Słuchałem, mówią prawdziwe rzeczy. Każdą rzecz z Biblii mówią, ale zero owoców. I ja później badałem, kto mówi, ja dzisiaj raz pokażę, jak warto podchodzić do tych rzeczy. Nigdy w kościele my nie stawiali, chociaż w niektórych kościołach tak robią. Nie słuchaj tego, nie rób tego, tam znaczy, tak, ograniczają. I to też zdrowe, ja nie sądzę, to też potem ogran ograniczają, tylko żeby te, te, które oni znają, co patrzeć a czego nie. Ja Bogu wdzięczny, o mojego pastora, my wszyscy ludzie, u nas jest ciekawostka. Mój pastor powyżej 15 lat temu, chyba 17 lat temu, on mnie powiedział, nie tylko mnie, a studiowali się różne książki, przybywali nowe tam, z różnych krajów, z Nowej Zelandii, objawienia od tego, od tamtej. I e, nie książek opowiedział, tego nie warto by, ja, by nie, ja nie polecam. Ja, ja słuchałem uważnie. I ja mówię, a co nie? Wiele ludzi, to bez celu, to trzeba czytać, to trzeba <głosy> No bez celu jak się nazywać, no. A on mówi, ja tego nie polecam, to nie, nie, nie, nie, I ja był posłuszny. I ja wdzięczny. I ze mną byli moi bracia, którzy mówili, ta, co tam? Ważne poznać tam, co tam? Dzisiaj po 20 latach, ja znam, gdzie kto. I wam powiem, że ludzie, którzy sięgali, byli w całości, w korzeniu, nieposłuszni. Oni nigdzie, niektóre już nie żyją. Ot Natalia, świadek, niektóre prosto nie żyją. A byli potencjalni, ewangeliści, pastorzy, przyszłe apostolowie. W nich potencjał prosto w oczaju. I mówię, nie sięgajcie z, o, o złe rzeczy, trzymajcie się dobry a nie, Kiedy mówię, nie, nie, nieprawidłowo powiedział. Złe rzeczy nigdy nie wyglądają jako złe. Prosto trzymajcie się korzenie i drogi Chrystusowej. Bądźcie posłuszni przed Bogiem. Amen. O. I e, tutaj e, na fundamencie pojawiają się, na, na, na fundamencie, ale w, ty, w, tej, e, w tej budowie, nie po temu, że budowa czyni zła, ale pojawiają się różnice zdań. Pojawiają, bo są różne metody, różne usługiwania. Wszyscy kościoły, większość powołanych do różnych rzeczy. Jest kościoły powołane teatralnego środowiska mocno, mocno. I na nich przybywa podobne ta, takie nowe, boże, boże prowadzenie. Znaczy, bo ludzie, jak u nas byli, od, e, ludzie z twórczości, e, no, marzyństwa, oni mówią, nas nikt nie rozumie w ogóle. Nas, no, oni, e, a oni tym służą Bogu, przez nich Bóg, ale ich podejście, no jakby... <głos> Bo rzeczywiście, ja patrzę na na przykład, no, w mojej podejście. U mnie jest swoje, to, co Bóg włożył w moje życie, znaczy. I ja stanę człowiekiem, i ja na przykład nie całkiem rozumiem pewne dzieła sztuki. A ten człowiek tam stoi i mówi, o, a ja ja z nim mówię, no ooo, a on ooo, a ja no ooo, bo ja, bo ja, na przykład, u mnie inny pogląd na to. Ale że ja nie osądzam go, jeśli on, no, bo w niego włożone to Bogiem, rozumiecie? Jeśli to dobre rzeczy, ja mówię o pozytywnych, dobrych rzeczy. Po co bym mu sądzał, on nie widzi jak ja, on nie chodzi jak ja, on nie myśli jak ja. Koniec z nim, bo nie od Boga w ogóle. <głosy> Trzymajmy się, korzenie. Korzenie jest w Jezusie Chrystusie. Różnica zdań pojawia się już w budowie. Różnica e, sprzeczności pojawia się. Ale naj, no sprzeczności różnica zdań to nie, jeszcze nic. Najgorzej pojawia się podziały, przesądy. Rozumiecie? I dalej pojawia się os osądy. Osądy. Osądy to już od oskarżyciela. Zawsze bądź nienawistnym do grzechu. Grzech nienawidzi. A ludzi kochań. Amen. Ewangelia rzeczywiście tu na ziemi objawia się nie z powietrza, nie z nastroju człowieka jakiegoś, nie od jakiejś nauki w internecie, a od tego, że jest Słowo Boże. Amen? Wiara Ewangelia, i Ewangelia idą ze Słowa Bożego, od Słowa Boga. Od Słowa Bożego. Od Słowa Bożego. Ewangelia to jest Słowo Boże. Sam Bóg jest Słowem. Jana 1 mówi, że Bóg jest Słowem. Jana, pierwszy rozdział. I od niego jest nasze duchowe urodzenie. My narodziliśmy się od Słowa, czyli od Jezusa, od Boga, ale to oznacza od Słowa. Amen? Od Słowa narodziliśmy się. Od żywego Bożego Słowa. A wszystko to, co on uczynił, jest na podstawie Jego Słowa objawionego duchem świętym. Objawionego duchem świętym. I tego samego on powiedział nam, trzymać się. Tego powiedział nam, trzymać się. O. Ja zaraz przejdę do kilku pytań i prosto wyjaśnię to zrozumienia, bo i w internecie pojawiają się pytania o ludzi. A co, jak, a co z tym? I zamiast tego, żeby przychodzić, zapytać, albo no, do innych miast, u nas jest podobne pytania, wynikają w innych miastach. Tam szybciej jest skate teraz też. W tym internet jest dobry, że można z kimś szybko połączyć. I ja robię tam rozmowy, albo forum, jakiś raz rozmawiamy, przychodzi cześć, tak, pastor, rozumiem, wyjaśnię, i to dobrze. I tak, tak, takie ma być podejście do każdej sprawy. Niektóre nagranie i rozmowy ludzi pojawiają się, bo tak, mówią kto dostęp, znów takie, to jest sprawa tak. Ktoś ma dostęp do internetu, ktoś nie, ale ja dla wszystkich i tak mówię w 100%. że ktoś mówi pojęcie takie, jest różne ruchy, takie, ruchy czy rozruchy no, różne denominacje. Wysłyszeliście takie słowo. To potrzebny byłby wykład teraz e, o demonologii, denominacji i kulty. Ale ktoś nawet nie doczekał się w szkole tego tematu i pytania już wynikają. Potem to było potrzebne spotkania, żeby dzisiaj do niektórych ludzi my doniesiemy, ale e, e, z, e, powiem tak, że różne są denominacje, wyznania i kościoły, prawda? Wy o tym słyszeli, I znacie to. I, i, I na przykład ktoś świadomo, nieświadomo kogoś do kogoś dolicza. Do, nie dolicza, do... Dołącza, tak. Ja, usłysza, ja usłyszałem to parę razy, ale nie wiedziałem od... Później porozmawiałem z tymi ludźmi, które tak myśleli, mówię, a po my tak myśleli, a teraz inaczej myśleli. Nas, nas nawiązują do różnych takich grup. My możemy być przy, przyjaznymi z kimś, ale to nie oznacza, że my wyznajemy wszystko to, co ktoś wyznaje. Rozumiecie? My mamy objawienie o uzdrowieniu, prawda? Słowo Boże mówi, my, i my dzisiaj jeszcze wrócimy, ja pokażę niektóre rzeczy o tym. Ale ktoś nie uznaje. To nie oznacza, że ja nie rozmawiam. U mnie jest tu dobry znajomy, ja w najbliższy wtorek spotykam się ludzi, którzy, oni nie uznają tego, no, tam, z kościoła baptystycznego. Ja ich szanuję, ale to nie oznacza, że ja będę na nich rzucał, albo od nich. A ja słyszę, pojawiają się te nauki, nas... Mówią o nas, ruch wiary, jeśli tam w internecie możecie przeczytać. My niczego wspólnego z ruchem wiary nie mamy, ale my mamy wiarę Bożą. Amen? To musicie być przekonani. Ja chcę odczeswić Kościół, żeby ktoś nie doleczył nas, nie dodawał nas do niewłaściwych grup. To, że my możemy w internecie, ja mogę słuchać różne kazania też, różne. A jeszcze mnie coś niepokoi, jak będę nie słuchać, nawet jeśli nie powiedzę, to super, super, super, w ogóle, w ogóle, w ogóle, A jeśli jest Bóg, Boże, przychodzi, roz... to Bóg mówi, stał, to ja mówię, nie będę. U mnie jeszcze się zajmować, u mnie jest droga, którą dał nam Bóg, amen. O. I kochanie, różne te, to jest musiał powiedzieć od razu, bo to może niektóre mówią, że Kościół to robi, to robi, we wszystkim musi być balans I ja jego ja chcę pokazać wam jak my idziemy, jak to jest w Pismie i gdzie e, tu jest Boża Prawda, którą Bóg pokazuje Ot. i jej mamy się trzymać nie nie, nie nie stawajcie bo, bo, niektórzy, bo, bo przychodzą Nowi ludzie i w nich wynikają pytania w rydze w nasz Kościół tam też wynikali pytania takie. ja powiedział, zróbcie też czezłe nauczania tak i tak, co trzeba powiedzieć oni wzięli prawidłowe rzeczy, u ludzi pytania znikli, że Bo dlatego, że mówią media, szybko jak to, etykiety etykiety rozdają Etykiety takie e, proste słowo, a w znaczeniu duchowym ono tak dużo szkody przynosi, bo etykiety wystarczy powiesić i koniec jeśli człowiek uwolnił się od narkotyka, czy tam od jakiegoś tam no, na logo, albo jakiegoś, a demony z niego wyszły, a ktoś na niego cały paść, a to ten, który demonizowany. ja byłem w jednym w kościele i nie ja mówię, a ja mówię, gdzie ten człowiek, który to był? a to ten zdemonizowany, ja mówię, z niego już wyszli demony, on już tam, tam po parę, kilka lat, a ktoś powiesił etykiety, etykiety, rozumiecie? I człowiek w kościele, ja mówię, jak gdzie on? Tam, gdzieś tam, w, w gdzieś, on nie wiadomo gdzie. Ja mówię, gdzie ten człowiek? No nie wiadomo. A, a, a ktoś tam powiedział z sióstr. A, to ten zdemonizowany. I ja zrozumiał, że prostu etykietę. I człowiek nie wyczuł tak samo z kościołami. Tak samo z... Raz etykiety powiesić i koniec. Bo jest jakieś tam podejrzenie na coś. To nie tak, tam nie to. Oni podobnie z kimś rozmawiali, a ten temu rękę pocisnął, znaczy on jego już w ogóle chyba z nim się i takie bzdury, sorry, pierwszy raz użył dzisiaj i więcej nie będę używać tego stowa, to naprawdę jest złe musi być korzenie w Jezusie i twoje oczy muszą być także w Nim amen, jeśli oko jest czyste to wszystko jest czyste jeśli w oko jest czyste to wszystko jest czyste o. jeśli w moim korzeniu porządek to nie ma powodu się gorszy jeśli Jezus powiedział prawie, no, On powiedział w tej samej rozmowie, Janowi, wielkiemu apostolowi, żeby się nie gorszył i nam wszystkim także powiedział, to tym bardziej ja muszę to wziąć pod uwagę. Nie będę się gorszyć. a Amen. Nie będę się gorszyć. Bo to zepsuje drogę Bożą. Po prostu będzie.. E, Będą niewłaściwe wtedy rzeczy. No, e, sprzeczności, z powiem o sprzecznościach, które wynikają. Tak jak już poprzednio mówiłem. Musimy trzymać się fundamentu i korzenia, które jest Jezus Chrystus. I krótki wstąp. wstąp ja to, te materiały już jest w mecie, a będzie jeszcze to, to, co tu mówię teraz. I niektóre rzeczy wynotujecie sobie E, ważne, żeby Kościół był w tym zdrowy i trzezwy. Właściwe zrozumienie. Amen. Wtedy możemy właściwe rzeczy powiedzieć i wszystkim innym ludziom, żeby nikt nie zachorował, żeby nikt nie, nie był e, czymś e, niewłaściwym pociągnięty. Amen. I, I także powiem, że ani uzdrowienie, kochani, ja no to na wstępie, chociaż o tym ja będę i rozmawiać, i zdrowienie krótko, i tam o każdej rzeczy. Ale ani uzdrowienie, moi drodzy ani manifestacji, ani metody usługiwania. To wszystko jest biblijne i ważne. Metody jest, oni są różne, oni w Biblii. I 100% jest nauczanie Słowa Bożego, nauczanie Słowa Bożego o różnych metodach usługiwania, według daru danego nam. Każdy dar usługuje inaczej. Ciało stworzone z różnych członków i ty nie możesz powiedzieć nosu, że nie wąchaj albo jak palec tykaj wszędzie tykaj, musisz chodzić, musisz wziąć łyżkę. Ja jeszcze nie widziałem w nosie łyżki. Ale palce mam, żeby brać łyżkę. Tak samo w ciele nie można wymagać od wszystkich bądź tylko tak ja, co ty. i od tego pierwszy podział pojawia się. On najbardziej taki wredny. To nie od Boga. To, to, to, to, to. właściwe nauki. To niewłaściwe nauki. Właściwe nauki. W Jezusie Chrystusie trzymaj się korzenie. I ani uzdrowienia chcę powiedzieć, ani manifestacje od Boga, ani metody usługiwania, ani sposoby modlitw, które też różne, które też różne. Nigdy nie pozwólcie sobie myśleć, że człowiek, który nie młody się w językach, on nie od Boga. Jak to? To jest fałszywa nauka, prawda? Albo, że e, jeśli ja modlę się, ktoś młody się w językach, to znaczy już zbawienie, i, i on idzie z powodu języków w niebo od razu. Automatycznie. Fałszywa nauka taka. Nie może takich przesądów być. Amen? A często mówię, że to jest, ale nie powoduje zbawienia. To nie jest, to nie decyduje o zbawieniu. Dlatego On mówi, że mając to, czyniąc to, przebywając nawet w cudach i znakach, to nie, nie, zna, nie dają gwarancji na zbawienie. Ale to nie wyklucza, że to jest ważna rzecz. I ona jest. To musi być właściwy balans. Amen? Sprawa tylko nie w tym, żeby odciąć sobie nogi i palce. Niektórzy słuchają jedne nauczania i to przekreśla wszystkiego chodzenia z Bogiem. Odczynają sobie no, no, ręce, nogi duchowe i mówią, teraz jestem pełnosprawny. To nieprawda. Trzeba stać na prawdzie i zobaczyć, co mówi, Ale mówię od razu, na początku tego wszystkiego, o czym bym chciał powiedzieć. Ani uzdrowienia, ani manifestacje, ani metody usługiwania, ani sposoby modlitwy, ani namaszczenie, które jest ważne. Które jest ważne. Ani mocy, ani cuda, ani znaki, ani pomyślności, ani obfitości, które jest też ważne. Sam Jezus powiedział, że dajecie, przyszedł, aby dać Ci życie, w obfitości. Amen? To jest Słowo Boże, a nie wymyślone. Ale pra, prawda, prawda w tym, że u ludzi wąsko jest pojęcie obfitości. U nich od razu rysuje się e, chińskie jeny. Nie jeny, a który u Chinach. Wy nie znacie Walut? Joan. Dzięki. Dzięki, Michał. Głóż się o, Widzisz? A... No, po czym on powiedział chińskie, bo ekonomika się toczy w tę stronę. I... <śmiech> Wyobraźcie sobie. <śmiech> Trzeba zapoznać się, z... bo to jest mocarstwo. <śmiech> Oni przyjdą ze swoimi pieniędzmi. Ja żartuję, żartuję, ale ja... ekonomiczne wiadomości czytał. Nie jest tam... A, przyjdą? <śmiech> no, zwyciężyłem. <ucie>, <śmiech> Bardzo ma słowo, że, z... Z ucie, że... Ale, kochani... Ale, dobra, nie zatrzymujmy się na tej, na tej obfitości, prosto, że ani obfitość, ani owocy znów taki. cały spis wam powiedział, ani owocy, ani owocy, ani traktowania pisma nawet osościm nie uważnie. Ja wam powiedział, ważne rzeczy. Traktować pismo ważne, ważne. Nauczać się, studiować i przybywać. Ważne, amen? Ważne. Owocy ważne, ważne. Potrzebne owoce już w Ludzie, które nie wzrastają w owocach, ich charakter nie zmieni się, a charakter to dusza. I dusza może zahamować wzrost ducha. Rozumiecie? Wzrost Twojego człowieka. Вот. Twój charakter zmienia się dnia na dzień w Jezusie, Chrystusie. I potem, ale ja powiedziałem i znów powtórzę, że ani uzdrowienie, ani manifestacja, ani metody osługiwania, ani sposoby modlitw, ani namaszczenie, ani moc, ani i znaki, ani pomyślność, ani owoce, ani traktowanie Pisma nie są przyczyną zbawienia. Zbawienie jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie, tam jest Alfa i Omega, do którego nie można niczego ani dodać, ani ująć. Amen. Amen. Oto. Bo ludzie traktują złe nauki. To, to do prowadzi. Będę was bronić, To, no to. Posłuchajcie. Obróć swoje serce. Najpierw, niż kogoś nauczy. Najpierw poddaj Bogu swoje serce i Bóg ci da słowo właściwe i będziesz głosić innym każdy, Każdy. Każdy powołany świadectwem być dla innych ludzi. Nie ma wyłączności w tym. A usługiwanie różne. Prawda. Amen. I tym ważne to, co powiedziałem. Nie mylcie się, bo niektórzy mówią tak, jeśli ja będę właściwie traktować, byś z tego powodu moje zbawienie. Rzeczywiście nie musisz chodzić w błędnej nauce, niewłaściwie go traktować. Ale ja powiedziałem o tym, że wszystkie te rzeczy nie, nie jest korzeniem, nie jest przyczyną naszego zbawienia. Przyczyną zbawienia jest śmierć Pana naszego. Za nas i zmartwychwstanie, i wykupienie, on wyrwał nas ze śmierci. Amen? O! to co jest podstawą mojego chodzenia z Bogiem. I zawsze muszę wrócić do podstaw. Jeśli nie coś mam, jakieś wątpienie, czy może przyjść jakieś, to nie słucham nauki, a od razu wracam do podstaw. A później nie przychodzą mi nauki, będę słuchać. Dobrych, mądrych rzeczy, które od Boga przychodzą, które zmieniają życie. Pamiętaj, że każda nauka, która nie zmienia życia ludzi, w mnie, która nie prowadzi do zbawienia dusz, trzeba rozważyć, co tam jest. Co to za mało? O czym? Jeśli ona prosto pobawi się w teologiczne sztuczki, jeszcze to ty, tylko, żeby prosto namieszać w twoim rozumie coś, w myśleniu. Ale jeśli owocem tego jest zbawienie dusz. Wierzę w to, że tam idzie Jezus. Żadnej duszy diabeł nie zbawia. Ewangelia Jana 8.31-32. Jeżeli wy trwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda Was we swobodzie. I jeszcze szerzej można nawet, no, nie, nie dzisiaj, nie teraz będę, ale szerzej nawet czytać, jeszcze więcej widzisz Bożej Prawdy, a szerzej będziesz czytać jeszcze więcej Bożej Prawdy. Bo zazwyczaj możemy tak wziąć z tego i prosto wyciąć, jak często było, w modlitwie ogłaszać, to można wziąć wersety i wyjmować, no, nie, nie, nie łączyć z czymś. Ale dla poznawania prawdy nie można wyrywać. Jeśli wyrwać z Biblii i prosto wziąć werset, poznacie prawdę, prawda jest w swobodzie, to on niczego nie znaczy. A tu ja Wam przeczytałem dwa wersety. Już więcej znaczą. A jak poznawać prawdę? Przyby tu napisano jak. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim Amen. A można wybrać ten werset i prosto rzucać. Poznasz prawdę, poznasz prawdę, poznasz prawdę. Jeśli ty nie wytrwasz w Słowie Bożym, na jego... Słowo Boże to jest Jezus. Powiedz, Słowo Boże to jest Jezus. Słowo Boże to jest Jezus. I to naszym bracie i siostry go Ja mówię, jeśli we mnie trwać będziesz, to będziesz żyć. Kto ja tak spędziłem. Rozumiecie? Prawda? I, i Biblia mówi, wtedy, kiedy ty we mnie, w Nim, w Jezusie, to wtedy ty poznajesz prawdę. Nie Kościół tak rzeczywiście przynosi prawdę. Kościół musi nieść tą, tą metodę, którą Bóg dał, prawda? I nieść Ewangelię, centralna rzecz Kościoła każdego w różnorodny sposób, którą tam dał Bóg, nieść się Ewangelię. Amen? A skutkiem jest zbawienie duszy mówię, tak jak Jezus powiedział, tak, wracając znów do tego, tak jak Jezus powiedział, jak znać, co właściwe, co jest dobre, nauki, co jest niewłaściwe droga, co właściwa droga, jak to poznać, bo Jan wysłał poselstwo, żeby to wiedzieć. Mówię, w jaki sposób wiedzieć, czy to ty od Boga, czy nie od Boga. Mówię, patrz, co, sły, us, słuchaj, patrz, chromi chodzą, czyli jest działanie Bożej Ewangelii. Z życie ludzkie zmienione. Bez sensu wszystkie nauki na ziemi, bez sensu wszystkie doktrynalne sprawy kościelne na ziemi, jeśli nie zbawiony dusz. Mm. Tak jak poczytaliśmy ten, to, ten fragment poznacie prawdę, a prawda o sobodzie, Na przykład, tutaj w materiałach wydawano, na przykład Prawda jest w tym, że człowiek zgrzeszył i grzech jest śmiercią. Prawda jest w Biblii, tak napisane. I to my, i to człowiek musi znać. To, to, to jest tak, grzech nie jest kwiatkiem, grzech jest śmiercią. Każdym razem grzech coś uśmierca w nas. Czy szybko, jeśli zgrzeszyłeś, stać przy Bogiem i oczyszczaj się. Nie chodź w grzechu. Amen? Lepiej. I Bóg da ci siło, że ty, że ty... Ja wierzę w to, że wielu ludzi mogą na ziemię w całości przezwyciężyć grzech. Przez Krzyż Chrystusowy i Kościół także. Amen? Kościelem musi być głoszenie o tym. Rzeczywiście musi być, ale korzenie musi być właściwe, wtedy będzie i właściwe uwolnienie od grzechu. Nie prosto rzucać go, kogo... nie trudno w kogoś rzucać. Grzeszniku! słowem takim: Grzeszniku! Pokutujcie, bo wszyscy się żyli. No, ale ktoś mnie wyrwał i raz. Mówi, Pastor, Jezus nawet takie słowa używał plemierz miowy, plemierz miowy. Ja mówię, nie wyrywajcie niczego z kontekstu, chodźcie w sercu i nie, nie rzucajcie ludzi słowa. Wy nikogo nie uwolnicie, to, jeśli ty komuś będziesz mówić plemierz miowy, ty nikogo nie uwolnisz. Chociaż na Biblii. W Biblii napisano plemierz miowy". Ale chodź tak, żeby twoje słowa będzie pełne mocy i Bożej prawdy. Amen? Mocy i Bożej prawdy. I dlatego e, od do przykładu, jak, jako przykład. Prawda jest w tym, że człowiek zgrzeszył i grzech jest śmiercią. I prawda też jest w tym, że Jezus wykupił nas przez swoją krew. To jest dwie różne rzeczy, ale tam prawda i tam prawda. Prawda Boże nas uwalnia. Kiedy poznajemy całą prawdę, nas to uwalnia. Amen? Niektórzy ludzie doszli do tego miejsca pisma i mówią, człowiek zgrzeszył, i grzech jest śmierć. Dalej już im nic nie interesuje. Koniec. Śmierć. G śmierć. Grzesznik. Śmierć. Grzesznik. Ja mówię wtedy, pójdź, poczytaj drugą część tej, tej prawdy i weź całą prawdę, idź do ludzi. Amen? No. Nie chodź, nie, nie, nie stawajcie, no, tu, tu jest taki problem. Ja wierzę w dobre nam, wszystkich ludzi w kościołach i y, y, y tak dalej, ale y, chodzi o to, że nie stawajcie pijanymi, bądź jakąś nauką. Bądź jaką nauką. Pijaństwo to, to człowiek, jak można rozróżnić z pijaństwem? Człowiek nie może zatrzymać się. A, my nigdy nie używali alkoholu. I to dobrze. I nie róbcie tego. Alkohol. Ja raz w życiu wypił i kiedy byłem jeszcze niewierzący. No. I to pociąga jeszcze raz, później. Ja byłem niewierzący, nie znał Boga. I to jeszcze raz pociąga. I o tym pom. To tym się nazywa alkoholizm. <grych> no u mnie nie było. No, e, także e, ja prosto widzę, z, jak każda rzecz, tak samo duchowe pijaństwo, rozumiecie mnie? Kiedy człowiek nie może zatrzymać się od czegoś, znaczy u niego nie ma samokontroli, on po prostu jego pociągnęło to. On już pijany tą nauką. Może. Po, ja znam ludzi, którzy po części znaleźli coś dobrego. Namieszano tam z niedobrym. I, ale człowiek nie może już zatrzymać się, on tym leci. Ja mówię, po prostu zatrzymaj się, nie, twoje serce stanie. Proszę. Wszyscy żyli. Ja mówię, nie, wszyscy nie żyli. Nie, wszyscy żyli, bo tak mówi tam pismo. No ja tak, ale z jednej strony pijaństwo, to to, znaczy, jak można rozpoznać, że człowiek już pijany jest tam. Że on nie może utrzymać zatrzymać się. Если наука мы у нас нет духовного пьянства. Если нас Бог просто говорит, стоп, мы должны стать. и ждать. Аминь? Это нормально. <coughs> в никаких жадных в никаких методах, в никаких способах ослуживания не может быть пьянства. Слушание разных наук. Я Такое будущее, что Бог мне показал, и оно в моем жизни скотчное, jest owoc ludzi, które nauczą, zmienia się życie ich. I powiem, że kiedyś też tak rozumiał, że można tak być. Z każdym tak bywa, że ty możesz słuchać jakieś nauki, to cię pociąga tak ty w to wchodzisz. Ja mówię nawet o dobrych teraz, ja mówię o dobrych rzeczach, rozumiecie? I w pewnym momencie kiedyś dawno, dawno temu, Bóg mi powiedział nie słuchaj niczego do upijania się. Wysłuchajcie mnie coś uważnego. I ja zawsze stosuję tą zasadę. Dobre rzeczy, ja mówię, każdym razem ja mogę powiedzieć stop. Bo sam Bóg mi mówi. Niektórzy mówią, to od Boga, to od Ducha. Się, mamy niesamowicie to w ogóle tam to. Proszę bardzo. Tylko jeśli On powie stop, to lepiej stop, bo to może musi balans być w Twoim życiu. Rozumiecie mnie? Prosto żeby nie było tak, że Bogu już będzie potrzebne się Spierwał on już pastor, a pastor stanie Twoim wrogiem, później inny, piąty dziewczyny. Nie, nie warto, żeby past, muś, pastor nie na zło dany Ja mówię teraz nie do Was, ale do innych kościółów, tam gdzie jest, a ja i jest ci, którzy prosiły teraz, ja również i modlę. Prosto pastor, on dany nie dla zwa dla kościółu. No, jak to? Nie dla żeby tam blub, blub. Nie dla zguby, tak, rzeczywiście. No. Ale to jest błogosławieństwo. Przybywać pod pasterską łaską, to jest biblijne. Bóg wtedy chroni moje życie. No. Nie łaską pasterską, a laską. w bo to ktoś w internecie można usłyszeć. Mój polski język, on jest dla mnie najlepszy. A dla was... I... I, I potem e, prawda nie... A, a jeszcze ja, jak Wam powiedziałem tutaj, z jednej strony prawdą jest, że człowiek zgrzeszył, grzech jest śmierć. Także prawdą jest, że Jezus wykupił nas przez swoją krew od grzechu i śmierci. I też prawdą jest, że e, prawda nie pokrywa grzechu. O, też to prawda. Jeszcze jeden rodzaj prawdy, Widzicie, jak prawda się łączy? Ale prawda nie pokrywa grzechu. Prawda wykrywa grzech i uwalnia od niego. Amen. No. I tak dalej. I tak. Bo słowo Boże, ono żywe i skuteczne. Jak zauważyłem, że można przeczytać jakim, jakiś fragment z pisma lub wierset i na tym zbudować, zbudować, albo zostać na tym, myśleć o tym, dobrze mieć objawienie. mieć objawienie w Jezusie. Nawet z jednego słowa może mieć objawienie. Prawda. Ale inna rzecz, że wziąć... Ja znam ludzi, na których spierwa oni mieli objawienie i realne i mogli tym żyć, i to by przyniosło korzyść w ich życiu, A oni zamiast tego, żeby oni gdzieś poszli troszeczkę inną drogą, gdzieś jakby uwiódł, i na tym objawieniu dobrym zbudowali całą naukę, która dzisiaj nazywa się... Yy... Różne fałszywe doktryny, jak się nazywają. Organizacja cała jest zbudowana na tym wyobraźcie. Ale czytałem kiedyś dawno, widziałem o tych ludziach, podejściu. dobry człowiek, szukał Boga. Otrzymał Słowo i zbuduj na tym Słowie, idź tylko z Bogiem, korzeniu Raz, poszło nie to, poszedł za innym. I na tym samym słowem, bo, ja bo można wziąć jedno Słowo, tak go rozkręcić, o ruch wiary, żeby mnie usłyszeli w internecie, i tak, Ja nie rozumiem, nie rozumiem do końca tego pojęcia, ja nie urodziłem się w ruch wiary, nasz Kościół nie należy do ruchu wiary, <gry> i tak dalej, znaczy, nasze korzenie jest Jezusie Chrystusie. Żaden ruch wiary i inny ruch by mnie nie zbawił, i nie dałby mnie życia. Ja bym nie żył. Ja bym nie żył. I znam, że setki ludzi, które Bóg dał mi im służyć, ich życie jest w Chrystusie, oni by też prawdopodobnie większość z nich nie żyli. oni tak mówią o sobie. Pastor, my by nie bylibyśmy przy życiu. I dzięki, że poświęca, dzięki za twoje życie, że ty poświęcasz się i z twojego powodu ktoś żyć będzie. Amen? Setki ludzi i setki i setki. Z powodu, tego, że ty żyjesz w Jezusie Chrystusie, a nie gadasz o czymś, ale już w Nim jesteś. Amen? Amen. I potem uh, i, i ot, na i jeśli chodzi, ja dotknął tego słowa ruch wiary, wiary żeby w interesie można wziąć rzeczywiście słowo wiary, tak? u nas jest nauczanie w szkole biblijnej ono trzezłe i normalne nauczanie ty musisz mieć wiarę i zawsze mniej odjawienia o wierze, amen? wiara to jest normalna rzecz ale rzeczywiście, ja... prawda że można to fanatycznie rozkręcić tak i zrobić z tego kult? To zbadałem, że można. Można. Bo powiedziałbym, odrzucam się swoich innych. wiarę i nic innego. Koniec bywa tak, że emocjonalnie przychodziło w modlitwie dawno temu, że nic więcej nie potrzebne, tylko wiara. Ale to tylko był moment. I jeśli ty będziesz zbudować na tym momencie, no, to, to twoje życie się skończy. Duchowe. Słowo Boże jest całość i sprawną. Amen. Nie można wziąć i postawić ściany. Ja już poznałem. I koniec. To koniec. Już więcej. To jest pomyłka. Olbrzymia. Stop. Moje korzenie musi być w Jezusie Chrystusie. I Słowo Boże jest życiem. A. Także nie wyrywajmy fragmentów. Nie wyrywajmy wersetów. Tak jak mówiłam. Można wyrwać wierset i rzucać. Prawda Boża, prawda Boża. Ale prawda jest związana z całym Pismem. Prawda jest to całe Pismo. Amen? Prawda to jest to całe Pismo. Ot. E... Kilka jest Pisma przeczytam prosto nasze nasze w Pismie, ja, bo ważne nam dzisiaj też przyjąć Słowo Boże, żeby Słowo było w nas. A on gdy, to jest Jana 16, 8 i 13, a on gdy przyjdzie, przekona świato grzechu, e... I o sprawiedliwości i o sądzie, lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was w wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszymy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam uznajmy. Słowo Boże uczy nas, jak być wolnymi od grzechu tu na ziemi, i to jest też prawda. To jest też prawda. Mamy, Biblia mówi nam, że mamy Duch Prawdy. Mamy Duch Prawdy mamy w sobie Duch Prawdy. O. Oprócz tego, że jest Słowo Prawdy, powiedz, jest Duch Prawdy. I to jest o Duchu Bożym, jeśli by to tam właściwie zrozumieli. O Świętym Bożym Duchu. Amen. I właśnie, jeśli ja e, poznaję Prawdy, znaczy On uczestnik zawsze tego. On uczestnik. Jeśli to prawda, to On we mnie. On nie będzie nienawidzić inną osoby. On nie będzie prowadzić mnie e, drogą E, nieposłuszeństwo, prawda? Bo on także jest posłuszny i posłu on, jest, on nam przekazuje Jezusa tu na ziemię. Duch Boży jest Duch Prawdy. Duch Prawdy. A Rzymian 8.2. Bo zakon Ducha, bo zakon Ducha, bądź uważnie, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Wiesz, jeżeli rzeczywiście ja chodzę i rozwijam się i wzrastam w Duchu Prawdy, to ja jestem wolnym od zakonu śmierci i grzechów. Oni nie panują nade mną. Amen? Oni nie zniewalają mnie już. To ja im ja mówię, że wskazuję grzech, idź, ja nie zgadzam się z Tobą. Amen? Ja mogę wtedy w takim duchu wzrastać, umacniać się i przeciwstawiać się większym pokusom życiowym. Amen? Różnym wy wyzwaniom, życiom, różnym tym rzeczom, które przychodzą w życiu. Вот. Tak ma być. On jest duch prawdy. I Idą za Panem i szukając Jego prawdy, tak jak już o tym trochę wspominałem poprzednio, I jeśli komuś wydaje się, że już znała już znał, już znał, już ją, nie upijajcie się, bo kiedy, ja na początku dzisiaj mówiłem tego spotkania, że kiedy człowiek mówi, że już poznałem i teraz koniec i na tym zbuduję, to znaczy ty na samym początek znowu zszedł. Tam gdzie tobie wydaje się, że ty już wszystko wiesz, ty znaczy niczego nie wiesz w ogóle. Tylko taka jest zasada. I ja ze mną to bywało w życiu. Ja już nie wracam te tej pomyłki. Ja mówię, nie, stop. Kiedy w tobie wydaje się, że ty wszystko już to jest pomyłka olbrzymia, stop. Prawda nie znajduje się w jednym nagraniu, w jednym, no, jednostronnych jakichś jakieś podejściach. Nie, nie, nie, nie, stop, stop, stop, stop, stop. Prawda jest Słowem Boże. I ja będę w nim wzrastać, chcę wiedzieć, jak mówię słowo że, że we mnie. I potem, a, no, także, tak jak powiedziałem, I, i przy tym, ja mówię tu i o takich, kiedy ludzie mylą się, nie faktycznie nie, niezbyt dobre rzeczy. I nawet jeszcze raz powiem, że poznając prawdę, bo, bądź jakąś z tych, вот, my czytali kilka tam, prawda, że jest, że moje uwolnienie od grzechu, bo, i jeszcze będę pijany tym, i dalej nie będę wzrastać. To to pomyłka, rozumiecie? On, on, sam siebie będę oszukiwać w końcu też. A. Nie stawajcie, napisano ja napisałem sobie też sędziami ludzi przez to. Stawajcie, bądźcie zawsze o grzech osądzony. No, grzech musi być osądzony. nie nienawiść do grzechu ale do ludzi. Nie do ludzi nie Czy człowiek, który poznał lub jest w Poznaniu prawdy, może grzeszyć? O takie pytanie? I daje odpowiedź, że może. Znam ludzi, którzy udowadniali, że oni w prawdzie. W końcu dowiedzieli się prawdy. Prawda, prawda, prawda. Prawda, prawda, prawda. Spotkałem się za tydzień oni w gorszych stanie niż byli. Tam ja mówię, wie, że poznali ja to no, czemu? poznałem całą prawdę. No wiesz, po to tak, żyjcie tak. no, tak. Ja no, no, no, no, no, no, no, prawdę no, poznałem no, prawdę no, on, po ja zadał to pytanie? Bo niektórzy dzisiaj jest na spotkanie pytań, żeby my ich rozwiązali w sobie i innym ludziom mogli właściwą odpowiedź dać. Tak Pismo powiada, jeśli Was zapytają o coś, musicie znać i wiedzieć właściwą odpowiedź. A jeśli gdzieś i nie znacie czegoś, to Duch Boży objawia Wam. Amen. Zawsze na to możesz nie tylko liczyć, ale to używać. Nigdy nie martw Jeśli Ty idziesz gdzieś i nie znasz, co powiedzieć, a znasz że czy Bóg tam posyła, czy masz tam być, czy to jest jakaś konieczność gdzieś być. Zawsze liczę, że Duch Święty sam w tym momencie zadziała. I w niektórych sytuacjach, to nie do tych tematów nawet, Nie próbujcie Jego wymusić, spierwa daj mi co muszę powiedzieć, a później... Ja Wam powiem, że jest wiele rzeczy w życiu, których wy otrzymać to, co trzeba mówić w samym momencie, kiedy będziecie, staniecie tam, gdzie trzeba być i nie robcie to czasami prosto na posłuszeństwo Jemu. Was musi Działać owoc posłuszeństwa. Amen? Tylko. I wtedy po prostu idziecie na Jego Słowo i nie martwcie się, co mówić, po prostu przychodzicie i wtedy raz Same. w tamtym momencie, czy przychodzi Jego realne Słowo, objawienie, czy mądrość, czy tam, z czym by to nie było związane, z pracą, zanie sprawy w pracy, w życiu, życiowe sprawy, sprawy, sprawy relacji z innymi ludźmi, tam, e, służenie ludziom też. No. Nie, nie, nie zawsze od razu mówię, Boże, skierował powiedz mi, co mam mówić, wtedy tylko powiem. Jeśli Ty nie otrzymałeś do tego momentu jak iść, ot. tylko pastorom mówię teraz, bo w internecie ktoś będzie mnie słuchał, kazania przygotowujcie w Cieszynie. bądźcie poważni z Kazaniami. nie, nie zawsze tak przychodźcie, że spontanicznie Bóg mi da słowo. Pracujcie w Słowie, Bóg, Bóg szanuje pracowników w Słowie. Amen. O. I i też, e, bo jeśli e, tak jak powiedziałem, czy, czy może człowiek, który poznał lub jest w poznawaniu prawdy, czy on może zgrzeszyć grzeszyć? rzeczywiście tak samo, i to nieważne po jakiej stronie doktryny czy sprzeczności taki człowiek się znajduje. Czasami, jeden znajduje się, jestem, jest, jest taki człowiek przekonany, po jego stronie prawdy. U was może nie było takiej sytuacji, ale wy znajdziecie się w takiej sytuacji, że będzie ktoś, ty będziesz wiedział człowiek przekonany, że po jego stronie prawdy. A Biblia mówi, że tam gdzie prawda, tam jest wolność, tam grzechu oczywiście nie ma, rozumiem co tu chodzi. Ale ja dziś się, że kiedyś człowiek po stronie prawdy i tak grzeszy, Czy on przekonany, że on tam przekonany, a grzeszy innymi rzeczami, myślami, słowami, yy, no i tak dalej. <śmiech> I nie widzi tego. Ja mówię, tam siostra. TA, bo to nam tam rodzinne konsultacje. Jestem przekonany, pastor, że mówię, prawda, Boże, po mojej stronie. Ja mówię, tak, no tak. Rozmawiamy, modlimy się. Tak, Słowo Boże, mówi, Ja na mówię Słowem Bożym, bo Słowo Boże, jest. jest prawdą. Ja mówię, tak, to po twojej stronie, jest I what? A on jest drań taki, drań. I ja I, I, mówię, nie, no, ty mówisz, że ty w prawdzie a widzisz, co w sercu. Nie, no to nie ważne. Ważne Słowo Boże mówi, widzisz, pastor, widzisz, jak napisał, prawda, prawda, że po mojej stronie, ja mówię, tak, po twojej stronie, ale ona cię nie uwadnia, bo ty musisz poznać całą, prawdę. Amen? Amen? Amen. Amen. <głosy> Od tego, kiedy cała przychodzi, wtedy ona wolna i później przyszła ta, ta siostra i mówi, to dawno temu I przychodzi, i oni już z dwóch przychodzą, to dawno, dawno, to i szczęśliwi tam, i dzieci z nimi. O, przyszła prawda w domu. <głos> I w całą rodzinę. Ja mam, widzicie, i dzieci nawet wasze szczęśliwi wtedy. O, no, potem musi być prawda od Bóg w Bogu. Prawda na zakorzeniona w Bogu. I człowiek może i tak, będąc po czyjej stronie prawdy, i tak może grzeszyć prawdę. Bo napisano tak, 10, 26, 27, 28 hebrajczyków, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, a tam o prawdzie, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. To jest takie bardzo ostre miejsce pismo, kogoś ono niepokoi. Was chociaż niepokoiło to jeszcze? Się tak. Bywało? Ja czytam Good News teraz. Jeśli to cię niepokoi, to jest bardzo dobrze. Jeśli to, jest nigdy, czy nie, jeśli to nigdy czy nie dotykałeś, czy to obojętnie zawsze było, to coś jest problemem czy lekarza no, duchowego. Ale jeśli ty czytałeś, czy choć raz że to nie boiło, to ty na dobrej drodze. Jesteś na dobrej drodze, słyszysz nie? Bo to jest, to jest normalnie, że to jest żywe Słowo Boże. Jak ono nie może... No, w sensie nie ja mam nodę, bo to jest takie, taka ważna rzecz powiedziana rzeczywiście, żeby e, e, o tym, że co e, to znaczy nie ma ofiary za grze? E, nigdy nie pozwólcie drugą stronę, bo niektórych diabeł oszukał, oni zgrzeszyli i nigdy nie podniesie głowy. A trzeba wstać, trzeba oczyścić się od tego. Amen. Druga strona, kiedy karszyciem przychodzi i mówię tu już koniec z tobą i przychodzą ludzie z kościoła, widzisz już nigdy nie wstaniesz i zostawaj i tak no jest tak, kościoły robią ale Jezus przychodzi i podaje mu rękę on nie usprawiedliwia grzechu. ale on oddał życie za człowieka, amen? i tak ma być podejście ma być od Boga, jeśli ty chodzisz z oczami Bożymi ty będziesz postępować jak Bóg postępuje my od tego nie znajemy Bogami u nas jest tylko jeden Bóg, Jezus Chrystus. Znamy. Amen? Amen. Jezus Chrystus objawia się Duchem Świętym. Nasze życie w Jezusie Chrystusie. Ojciec nasz, który nie On obdarzy nas swoją miłością tu na ziemi. Niektórzy, którzy słuchają. Oni mogli, może mogą znaleźć się, mogli znaleźć się teraz w takiej sytuacji, że jak raz ten werset, który przeczytałem, on aktualny dla nich. Prosto pomyślcie teraz w tym momencie o miłości Ojca i wyjdziecie z tego, wychodźcie z tego. Nie pozwalajcie diabłu oszukiwać, że już nie ma ofiary za grzech. Tu powiedziano o tym, że rzeczywiście jeszcze człowiek czyni grzech sposobem na życie, to to cało, no, poniża, Moc ofiary Bożej na Jego życie. Rozumiecie? Nasze życie zachowane w ofierze. Jezu, ofiar, Jezus ofiarował siebie na krzyżu. I wystarczająco tej ofiary, żeby żyć. I kiedy my rozmyślnie grzeszymy, my sami się pozbawiamy możliwości przebywać w Nim. W, Chryst w Chrystusie. Rozumiecie? O tam o co chodziło. Jeśli się, albo coś stało się, szybko wracajcie do Bożej prawdy, wracajcie do, do Słowa Bożego, Wracaj... przez, przez pokutę, przez Słowo Boże. Amen? Prosto pokutujcie. I, ale tu napisane człowiek, który w taki stan pada, i nie niewłaściwie, czyli nawet jeśli, ja mówię, człowiek przekonany, że on w prawdzie, w prawdzie, ale co staje się tutaj? Nie ma już dla, ofia, dla nas ofiary za grzechy, wtedy, jeśli grzeszymy, rozmyślimy, lecz, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strali przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia, na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. A, o, o ileż srożej kary e, sądzicie, godzin będzie ten, tu Syna Bożego podeptał, i z bezcześci przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. W sumie, kiedy czasami grzech, ja tu wam ważną rzecz powiem, trzeba zapytać Ducha Świętego, co mogło tam zahamować, jeśli skutkiem wszystkiego przychodzi jednak nie to, co ty by chciał. Na przykład reakcja nie tak, ty reagujesz nie tak, ale z jednej strony ty widzisz, że prawda jest w twoim życiu, słowo Boże, tam sami ludzie... Ja byłem z ludźmi, które kochają Boga, płaczą, Duch Święty na nich. I później okazuje się, że mocny grzech w nich siedział. Wyobraźcie sobie? Ja mam mówię, Że prosto, ja mówię, wówczas zapytaj, Duchu Święty, co trzeba wynieść ze swojego serca. Amen? Co trzeba wynieść? Potem, że inaczej to będzie znowu prowadziło tego stanu, w którym Duch Święty będzie znieważany. A tak nie powinno być. Amen? Tak nie powinno być. Pierwszy list Piotra. No, tu spróbuję dać takie wyjaśnienie na niektóre sprzeczności, podziały, oskarżenia, które czasami nas odciągają od prawdy i też mogą oślepiać. Pijaństwo to jest oślepienie. Takie duchowe pijaństwo, rozumiecie? Człowiek oślepiony tym, oślepiony pewną nauką czy czymś innym. Pierwszy list Piotra 2, 1-3. Pierwszy list Piotra 21 to na samym początek tego, ja krótko tam powiem. A odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obudy i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone nie zapragnijcie niesfarszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżście zakosztowali, iż dobrotliwy jest pan. I Taki werset, który może ktoś pamięta, ktoś nie pamięta, ale on jest ważny. Jeśli wy położycie to sobie jako takie, takie podejście z podobnym sercem, tak jak tutaj opisano, jeśli ono zanieczyszczone, tym nigdy nie podchodźcie do rozwiązania żadnej sprawy, nie da się. Jeśli w sercu znajduje się jeszcze, żeby ten człowiek poznał prawdę, znaczy dobre kazania nas, nas posłuchał, może być oni oczyszczają, pomagają coś, ale w jego serce zostaje jeszcze zdrada, obłuda, zazdrość, wszelka obmowa. Słyszycie, jakie no, to jest cel, cechy. To wtedy nie pomoże ci, jeśli ty nawet po stronie prawdy. Bo niektórzy ludzie, nie rzeczywiście poznają coś dobrego, ale im to nie pomoże i oni innych zepsują jeszcze. Zamiast tego, żeby dobro przynieść, tam czy z, zrobić dobre. Niektóre rzeczy czy ja z tym się zgadzam i trzeba poprawić w niektórych rzeczach. Ot. Ale jeśli y, to... E, od tego, żeby serce było od tego wolne, zaczynajcie każde rozwiązanie do poszukiwania prawdy, do, dojście do prawdy. Inaczej, jeśli tego nie robić, to będzie pomyłka zawsze. E, I kiedy mówi się na narodzonym niemowlęta, nie mówi się o e, ludziach nowonowróconych. To jest wersety na całe życie. To nie jest dla e, ludzi niedojrzałych, tam, czy jeszcze jakieś. To chodzi, że e, on mówi, nauczcie się w rozwiązywaniu różnych spraw podchodzić jako duchowe dzieci. Nie mówię to jako duchowe dzieci, rozumiecie? Stawajcie na, żeby, chcecie poznać jakąś e, prawdę w pewnych sferach, co prawidłowe podejście na jakieś rzeczy, nieprawidłowe Upewnijcie się spierwa, że w serce wolne od osądu, obmów, zazdrości, obłudy, zdrady Wtedy nauczajcie innych ludzi, jeśli poznaliście prawdę. Wtedy możecie innym głosić te, to, co poznaliście. Amen. A jeszcze w sercu jest odrobina tego. Gwarantuję Wam, nawet dobre nauki nie zaowocują dobrze. Dlatego, jak na początku też mówiłem, dwie nauki można słuchać, z jednej idzie niepokój z drugiej jest porządek, ale podobne oni tam. Mogą czymś się różnić, ale podobne. I ja mówię, nawet jeszcze dobra, ale mam niepokój, wtedy nie będę słuchać, bo korzenie goryczy, zakaźne, zakaźne. O. I pierwsza taka doktrynalna rzecz, różnica zdań. Różnica zdań, sprzeczności pojawiają się i co powiada Pisma. Pierwsza różnica zdań, którą, jak ich kilka wezmę takich, wy pojęcie uzdrowienia, o nim słyszeliście. Uzdrowienie. Kiedy mówię o uzdrowieniu, kiedy my nauczamy o uzdrowieniu, nie stawiamy jako doktryny to, powiedz, to nie jest doktryną. Uzdrowienie to część, albo jakaś, można powiedzieć, to składnik niesienia Ewangelii. To składnik, to nie przyczyna zbawienia. Ale biblijnie ona jest, jedni kościoły wierzą, i nie nie. Jeśli ktoś nie wierzy, ostatnie nauki, które niektórzy puszczają w internecie, nie ostatnie, oni stare. Co ciekawe, nauki starych dostali za ze starego pantofla. Bo im już z 15 lat niektórych tam zdemaskowane z tych nauk, a ktoś puszcza ich w internecie i komentarze robi. <grym> tak вот, jeśli chodzi o nauczanie, które.. Mówi tam, nie ma uzdrowienia to i to i tam udowadnia to. Ja nie uważam, że to jest złe, na, złe nauczanie, czy ktoś, no rozumiecie, ja nigdy nie... Pod... Ale e, jeden pastor, mój kiedyś się powiedział, no miej, mój, miej swoje przekonania, on tam mówił swoim ludziom, ja stworzyłem jego niego w kościele. Ale jedni ludzie lubią ziemniaki smażone, a jedni przekonanie tylko w tłuczonych, no, że im nie chcą. No. Ale życie nie składa się z ziemniaków. Tak. No. I, no, no może taki to nie najlepszy przykład, ale znów takie, nie tym, którzy nie wierzą w uzdrowienie. Tak było w Jezusie, tak było w Biblii. Jedni wierzyli, drugi nie wierzyli. Ludzie chodzili, e, część należała do sadyceuszów, druga do faryzeuszów, a trzecia do uczniów, a czwarta jeszcze do kogoś tam. Rozumie, rozumiecie mnie? Było dosyć dużo różnych licznych, licznych i, i, i grup różnych. O. Jeśli ty chodzisz z saduceuszami, no ja wam proste rzeczy mówię, najprościej, najprościej. Jeśli ja chodzę tylko z saduceuszami, ja nie oskarżę żadnych kościołów. I w, w, w moich kazaniach we wszystkich, za wszystkie lata możecie to usłyszeć. Ale przy tym, jeśli ja tylko saduceusz, oni Saduceus, to jest organizacja, to, to jest, była takie, e, taka e, denominacja e, judaizmu, które oni w całości odrzucali, w całości, wszystko, co ponadnaturalne, wszystko, co związane z... E, z e, znaczy, oni budowali tylko na pragmatycznych rzeczach, czyli ich nauka była tylko na to, co, to, co widzę, bardziej podnosi się k Tomaszu. Ja żałuję, że Tomasz nie był na, na, na czele tej organizacji. No, żałuję, to Wszystkich Tomasza, przepraszam. No, to jest przepraszam. No. Y, Tomasz nie stał wiernym apostołem. No on Wierzył, bo on uwierzył. I ja, ja tylko mówię, że. I y, y, y ja nie, nie powiedziałbym, że u tych ludzi brak wiary. Wie, wiecie mnie? Y, rozumiecie? Prosto tak jak mówiłem, że ktoś poznał do pewnej pewne denominacji, do, do pewnego poznania. Na tym zatrzymać się koniec. O. Jeśli by ty na dzisiaj powiedział, nie ma uzdrowienia, to do ciebie nie ma. No. I cię nie, nie będzie przekonywać. Ro rozumiecie mnie? Ale ja teraz nie próbuję na emocje w komuś coś powiedzieć i e, przekonać, a, ono jest. Uwierzcie mi, że jest. Posłuchajcie, jeśli wy weźmiecie Biblię, to u was, e, i połączycie wszystkie miejsca pisma, których jest przekonanie Boże, to Bóg nas przekonuje o uzdrowieniu, to wy znajdziecie dosyć dobry kawał. I ja niektórym tak mówię, Profesor, mnie, ja nie szukam argumentów, ja mówię, jeśli nie ma uzdrowienia, no, choć, e, jego można widać w ludziach cały czas, ludzie uzdrawiają się z chorobą. Ale z drugiej strony, jeśli go nie ma w Biblii, tak jak ktoś mi powiedział teraz, nie ma uzdrowienia, to wytnijcie te, te, to słowo, wytnijcie z Biblii. Znaczy, I nie ma go w Biblii. A jeśli by wy to u was o tak was o taka książeczka zostanie. Wypiszcie, kto tym tematem chce się zajmować, wypiszcie wszystkie miejsca z pisma w Biblii, które uzdrowienie, i zobaczcie, co on zostanie. A niektóre ja Wam podam. Chyba 13,8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. My o Nim będzie rozmawiamy. Teraz my spierwa przeczytamy niektóre miejsca. Tylko niektóre. Rzeczywiście nam nie wystarczy czasu czytać, czytać wszystkie. Ich tyle, że prosto... Czy, znaczy, Nowy Testament u nas będzie skrócony do, na 80%. No, zostanie tylko do rozumiecie? Jeśli usunąć wszystko, co Bóg uzdrawia. Rozumiecie? Popatrzcie, co jest w Biblii napisane. I człowiek, który mnie udowadnia, że nie ma tego w Biblii, to coś mnie dziwne czasami. sami ja że uzdrowienia nie ma w Biblii. Ja mówię, a skąd ty wziął? Naukę. Usłyszałem w internecie. Ktoś mówi, nie ma. Nie, nie istnieje. Ja mówię, prawda? No, ale przy tym moje nau nauczanie, żeby każdy, kto usłyszył i w internecie i wy, wy mnie zrozumieli, jak powtarzać, bo będę jeszcze to nie jeden raz. My nie robimy doktryny żadnej rzeczy i nie stawiamy, że uzdrowienie jest przyczyną naszego zbawienia. Amen. To jest prawdą, która, kiedy Biblia mówi o tym, że ludzie mogą uzdrawiać, uwalniać i jednak pójść do piekła. To jest prawdą. To jest prawdą. Potem, że to nie czyni nas, to nie czyni zmiany w naszym sercu. Rozumiecie? Boga interesuje serce, a nie dary. To działa dar. Ale Boga nie interesuje dar, Boga interesuje twoje serce. Twoje serce będzie w wiecznym życiu, a nie dary. Amen. To, co jest całą prawdą. I, ale uzdrowienie e, ono jest biblijne dlatego, że to jest część Ewangelii to jest część Ewangelii czyli Jezus umarł, żeby dać nam życie tak? i nie przynosi i kiedy On mówił i uczył o uzdrowieniu On nie uczył to dla tamtych czasów Pismo powiada, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam On ten sam on się nie zmienił. Jego dzieło nie zmieniło się. Kiedy Ewangelię głoszę i widzę Choramego, przy tym e, te nauczanie, ja was dzisiaj nie nauczę o uzdrowieniu, ja tylko podam kilka miejsc pisma, żeby powiedzieć, że e, rzeczywiście my uznajemy, że Bóg uzdrawia, bo On to czyni. My nie robimy z tego doktryny. My nie stawiamy przyczyny. Ja znam ludzi, którzy uzdrowili się i znam, którzy nie. Ja znam choroby, które we mnie uzdrowili się, a które ja by chciał, żeby oni uzdrowili się, a oni czemuś nie uzdrowili się. O. Czasami zęby, ja chciałby, żeby stali ponadnaturalnie naturalnie wyrosły, jak ja widział u kogoś. Ja widział to, było na moich oczach. A u mnie nie stało, się, ja musiał wydać dątystowi tysiąc zł. I ja mówię, Boże, ja mogłem te zdać. zdać. Ja ich trzymał do ostatniego, dopóki zęby jeszcze gorzej. nie. Ja już, ja, że tysiąc mogę na ewangelizację dać. I ja płakał, krzyczał, ale jednak musiał i poszedł. I kto mi powie, pastor, czy dwa to by nie wystarczyło, czy czegoś? Posłuchajcie, nie podważajcie prosto Bożych rzeczy. Amen? W Biblii wy nie znajdziecie, że Jezus uzdrowił wszystkich ludzi na ziemi tam, kiedy był. Nie było. Amen? Ja znam jedno przekonanie, że wola Boża jest uzdrowienie. I jeśli chodzi o uzdrowienie, to jest 100% wola Boża. Ale czy jest to procentowe uzdrowienie na Ziemi? Powiem, że nie. Bo my w ciele znajdujemy się. I tu chodzi o Bogu, zależy, powtórzę jeszcze, Bogu zależy na duszy, a nie prosto na cudach. Rozumiecie? Ważniejsza sprawa Boża to zbawienie duszy cel wiary, zbawienie duszy. Cel wiary nie prosto zdrowienie, uzdrowienie, cuda, znaki, ale to część Ewangelii. To część a nie jest podstawą. To nie jest fundament i nie jest korzenie. Amen? O. Ale ważna część. Kiedy ludzie uzdrowiani, to w Biblii zobaczymy, Jezus mówi, że wiara też powstaje w wielu. Wielu ludzi zaczynają też iść za Bogiem. Amen? O. I e, teraz mogę powiedzieć, że to nieprawda, jeśli ktoś mówi, że przez uzdrowienie, że uzdrowienie jest sztuką uwodzenia, Uwodzenie takie. To jest fałsz, to jest Boże działanie, to, to jest kto oskarża, to ot, jedyna sprawa, że nie sprzeczam się z tymi, którzy nie wierzą. Jest denominacja, które nie wierzą. I dlaczego mnie z nimi sprzeczacie? Saduceusze chodzili, nie wierzyli, podważali i wśród nich Jezus nie czynił dużo cudów. Realność tam nie, nie objawiał realność tam. Faryzeusze mieli swoje wady o. i inne. Ale dzisiaj nic nie zmieniło się, jeśli chodzi o podejście ludzkie, ludzkich denominacji czy kościołów. Jedni tak myślą, inni tak myślą. Kogoś, ktoś tak przekonany, a ktoś inaczej. Ja wierzę w uzdrowienie. My żyjemy w tych czasach i pismo opowiada w o uzdrowieniu i Bóg zdrowia. Kochani, e, nie wiem, e, nie ma najlepszego sposobu udowadniać czy jak samo uzdrowienie. Moja rodzina 20 lat i 20, prawie 20 lat mógł być z Bogiem. I w ciągu wszystkiego czasu my byli uzdrawiani i jest to. Nie, ono jest, dzieci nie klamę, zapytajcie o dzieci. I my nie robimy to w jakiejś sztuczki. Czy w 100% zawsze to działa? Nie, ja szedłem tu, ono nie od razu działa czasami. Ja szedłem tu, córka choruje, bo wirus przyszedł, jedna chorowała, potem druga. No, pomodliłem się. My po pierwsze pomodliliśmy, się, rano wstali, wirus znikł. A ona wymiotowała wszystko, a następnego dnia poszła do szkoły. Wirus z nich prosto. No druga zachorowała. Płakać z tego powodu nie będę. Ale stałem pomodują się i jestem przekonany, pójdę i woli Bożej będzie zdrowa. Amen? Proste i bardzo proste. Ale czynić z tego doktryny też nie, nie, nie po co. No, nie uzdrowienie zbawia nasz, nie różne cuda nie ale korzenia w Jezusie Chrystusie to nasze zbawienie. A my od Niego urodziliśmy się w duchu Ale no, nawet no, mówię, że nie ma lepszego sposobu powiedzieć o tym, jak powiedział sam Jezus. Popatrzcie, On nie udawał mnie teologicznie, a mógłby. On mógłby powiedzieć Janowi, nowi". Jak czasami teraz jest ludzie próbujemy mu ja szanuję takie podejście, bo oni starają się wszystko tam na. I on mógł powiedzieć, a Jezus dobrze znał Pisma. Tora była, on u niego, Tora, no Stary Testament, pięcioksiężny, no księ... i inny ksiądz. I on mógł powiedzieć, napisano Pan mój lekarz, w Starym Testamencie też jest uzdrowienie. jest mózg, Bóg jest uzdrow... On już tam objawił się. Tylko, że Duch Święty nie przebywał na wszystkich. Nie było tej przywilej, jak Nowy testament, że Jezus już umarł. Amen? Bóg od początku był zdrowy, no, dla człowieka lekarzem, prawda. Ale w Jezusie to objawiła się łaska nad łaskę I po by nie skorzystać z tej łaski? Amen? I, I dlatego, ale Jezus nie zaczął tam udowadniać, jak komuś mu o tym, że napisano chociażby czasami, księgał po Stary Testament Testamenty, dawał proroku, no, e, cytował proroka, jeśli wy znaczy, a my cytowali. Ale w tym przypadku on nie powiedział, że napisano w e, księdze wyjścia, e, że słuszcie Panu Bogu Waszemu, a On oddali choroby z Waszego domu. Nie powiedział z Malachiasza o tym, że jeśli Ty idziesz za Bogiem służysz Bogu, to zdrowie to je, Twoje będzie jak słońce każdego poranku wstawać. Tam napisano o Malachiaszu. I tak i w psalmach i w innych miejscach pisano, gdzie napisano Pan Twój Lekarz napisano. Pan Twój Lekarz. On nie stał im cytować. Co on powiedział? pójdźcie, popatrzcie. I ja tak powiadam, jeśli nie ktoś nie ma uzdrowienia. Ja powiem, wy, byliście ze mną, kiedy mnie już wypisali lekarze, mówią, i będziesz już w grobie. uciec dziura w płucach, dziura w głowie, masz e, kawał ciała i żyć ty nie będziesz. I ja o sobie tak myślałem. Moje my, myślenie moje były takie. Co można zrobić z tego wszystkiego? I kiedy przychodzi Bóg i natychmiast niewyleczalne rzeczy cię uzdrawia, jak można nie wierzyć w uzdrowienie? No jeśli to już nie wiara, to już widzę. Widzisz to. To jak można? I, no, ja, i mogę postawić szeregi ludzi, którzy uzdrowieni. A jest ci, które nie U moim życiu byli sytuacje, w których ja nie był uzdrowiony. Byli. Zębami z różnymi. Chciałem, wierzyłem, walczyłem, biłem się w to. A zęby. I przychodzi jeden mój brat, ja, go, ja u niego ugłosił tym latem no, w kościele, w jego kościele nawet prowadził dla liderów konferencji. A, oni, a on podchodzi i mówię, a on był hokeista był, taki znany hokeista, on grał nawet w lidze tam, w Związku Radzieckim, w najwyższej lidze tam. I, i, i to. I u niego nie problemy też z nim, Byliśmy na jednym spotkaniu. A ja z swoimi zębami, ja tak służę Bogu, Mnie może, Mnie Boże tutaj. I, bo dużo kosztów to. Żeby zamienić mnie, po, no, tam pewne rzeczy, trzeba było pół samochodu. Wyobraźcie sobie takie ceny? Pół <grytanie> ceny samochodu, żeby to, to zrobić. Tam specjalna operacja trzeba było. kiedyś się zrobili w To nie prosto z zębami z nas. Tam, no... Bo, bo, bo. I, i, I ja powiadam, a ja z nim roz... ja modlijam się, i nie dostałem, no ja przyłączyłem się prosto na inne rzeczy, bo mnie błogosławiał w innych sferach. A ja z nim rozmawiam, stoję, a on mówi, mnie tak patrzy, mu nieszczęście, o jakie, I mówię, teraz chyba pójdę, muszę podzielić się tym. I tam u niego było, e, e, naturalny plomby, no, po, <zysy> z innego materiału, realne. tam dosyć dużo, dosyć dużo, A ja mówię, wow! On... Dlaczego u mnie wszystko potrzebne to było. Ja tak pomysł, to było dawno temu. Ja na co może być. Kochani. A, no, a ktoś pomyśli teraz, no w ogóle to. Zęby jeszcze był plombuje. Ktoś, ktoś tam pomyślał. To, to w ogóle w ogóle. Jeszcze. Dobrze jeszcze tam gorączka znikła był Piotr Tyssio. Ale zęby to w ogóle. A gdzie w, Biblii, a gdzie w Biblii napisano? A gdzie w Biblii napisano, że zęby. A gdzie, w a gdzie, w a gdzie? Wiecie, w Biblii napisano, że.. Jezus. Kiedy robił to, że w księdze tej nie opisano nawet maleńkiej części, troszeczkę, bo nie wystarczałoby ksiąg opisać to, co czynił Jezus na ziemi. Czytajcie to uważnie. Amen? Bo w Biblii napisane, że trzeba w lewo, w prawo kręcić głowę. No, wróćmy do tego, że Jezus uzdrawia. Musimy po prostu wiedzieć, czy On to czyni, czy skąd to idzie. Bo e, tu muszę o, znowu takie stać do przezwości, żeby my nie ubijali się niczym. Czy jest uzdrowienie, nie od Boga? Jest. Ja wątpię, żeby ci, którzy w czystości chodzą w Bogu, w Kościele, wątpię, w kościele, żeby Kościół uzdrawiał. W to wątpię. Ale to, że bywają różne uzdrowienia w świecie, Magowie robią, robią. Ale czym różnica? To pozbawia człowieka duszy. Co, Tak, to prawda. Także jeśli ktoś z waszych ludzi, które nawracają, waszych znajomych, zwracali się do magów, trzeba z tego pokutować i wyrzekać się. Amen? Magi to, to niewidzialne duchy później nie raz panowują człowieka. O. A czy jest e, e, Różne ponadnaturalne rzeczy tam. Także bywają, zadziwi, zadziwiają ludzi, cuda, cud, cud, no cudowy, niemniej, i tak dalej. O. I potem, czy bywają uzdrowienie ciała nie od Boga? Mogę powiedzieć, bywają. Ale nie wątpcie, że jeśli ludzie idą za Chrystusem, muszą też być. Jest. O. Amen? Jest. Bo Jezus uzdrawia. Jak wczoraj, dziś. On ten sam i na wieki.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 aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza, proroka mówiącego o niemocy. E, on niemocy naszej wziął na siebie i choroby nasze poniósł. On nasze choroby już poniósł. Amen. Amen. Łukasz 5:17 i stało się pewnego dnia, gdy nauczał i siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek i galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrowianiu. W nim jest moc Boża ku uzdrowianiu. Amen? Jeśli ja w nim chodzę, to mogę i skorzystać z tej mocy. Amen? Amen. Mogę. Nie, nie, nie, nie, nie mówię o tym, o absolucie, nie, że po czemu nie jest to absolutne. Potem, że jeszcze raz wracam do poprzedniej mowy, że kochanie, e, uzdrowienie i inne rzeczy, które dane Bogiem, nie jest przyczyną zbawienia. I my nie znamy czasami, po czemu ktoś się nie uzdrowia. Bywają sytuacje dosyć też często. Amen? Ale to, że jest wola Boża uzdrowienie, to musi być bez wątpienia. To jest Słowo Boże. I e, dostrzegamy to także. Dostrzegamy. Ludzie są uzdrawiani. Ja w tym tygodniu kilka Takich mocniejszych, dla mnie mocniejszych, kiedy byli dzieci uratowani, dzieci, i lekarze potwierdzili, nawet od naszych mówili, nie dzwonili, tam było poważne zagrożenie. Tam poważniejszy człowiek nie spał kilka już nocy, i znacie tam, i, i lekarze potwierdzają, że jest zdrowie na rano. a my modliwili się, od kościu, się. I ja mówię, jeśli jak, to Bóg nie uzdrawia, jak to, że Realność ponadnaturalna tam, realność Boża idzie I, i, i, i my szczęśliwi stajemy, kiedy słyszymy od naszych współbraci to, amen? Ja mówimy o zdrowym uzdrowianiu, o Bożym, amen? On. Jak mówiłem, że, czy jest zdrowianie nie od Boga? Jest jakiś tam, bo, bo, bo demoniczny świat ponadnaturalny świat i czasami on próbuje te sztuczki ujawnić, rozumiecie? Ale na pewno Bóg nie daje na pewno diabeł nie daje życia człowieku. Nie, nie da żyć. A po co uzdrowienie, jeśli nie ma życia? Amen? O. I uzdrowienie mogą być i niewierzący ludzie, jak według słowa Bożego. Bo Jezus uzdrawiał niewierzących ludzi. Uzdrawiał niewierzących. A później oni nawracali się do Boga. Amen? Też. O. I po prostu z uzdrowieniem jest wiele czego. Czy sami ludzie otrzymali uzdrowienie i ja zauważyłem, że to nie oznacza, że człowiek koniecznie pójdzie za Bogiem. Ja wiele widział, że oni i nie poszli. A, a później w Biblii, ja raz rozpaczony był na dużych e, spotkaniach było mocno Boże, Bo, Bo, Bóg działał i byli ludzie uzdrawiani. Ja mówię, wow, czy takie oczy nieszczęśliwe od, od poważnych chorób różnych. I po niekim czasie ja tam był znów i szukał tych ludzi, no, którzy na moim spotkaniu byli tam. Niektóre z nich byli. Pytam mu pastora, a gdzie inny? A tam on mi powiedział, ty tam, a ty pociągnęło gdzieś w kosmos, kogoś jeszcze gdzieś. I ja raz mnie takiemu, jak to potencjalnie ludzie otrzymali się takie rzeczy od Boga. No rzeczywiście to. I później ja niektórych spotkał, Mówię, ty co, straciłeś zdrowie? Nie, a dlaczego z Bogiem nie chodzisz? No wiesz co, inne sprawy życiowe, to, piąty. Czytam w Biblii i później byłem taki żalny, bo mówię, Boże, a czemu tak? Mówi wiesz co, wspomnij, nawet 10 podeszło i 10 było uzdrowionych. Tylko jeden poszedł za Jezusem, z dziesięciu tam. Pamiętasz, no, Biblia mówi, on przyszedł podziękować i poszedł za Nim. Ale dziewięć jednak, i ja mówię, wow, no, bo temu uzdrowienie to nie jest panaceja wszystkiemu, rozumiecie? Ona jest ważna w życiu. i Ona jest od Boga, jeszcze ja chciałbym być uzdrowiony zawsze. No. Ale także pomaga to iść za Jezusem, pomaga. My, my kiedy dzieci chorują, ja już nie sięgam tylko e, po e, aptekę, dlatego nie, nie hoduje e, przemysł e, farmaceutyczny. Ona <ślawnia> w farmacji pracuje po prostu. <ślawnia> ja żartuję. A, no, ten biznes musi być, bo ty tam pracujesz. <grych> ale... <grych> ale ja wiem, co takie, ile potrzebne, jak było, kiedy... Ja mam nie dużo dzieci, ale czworo Bóg nam dał, to jest dar Boży dzieci. I kiedy naraz byli czasy, kiedy na wszystkim potrzebne lekarstwo, a my w tracie, że my posiali dużo Bogu na sprawę Boże, i zas... no, jakby czekali, jeszcze nie przyszło wszystko, co no, no, jakby jest troszeczkę, było w finansach, i przychodzi rachunek o, te, o lekarstwa, które przewyższa wszystkie oczekiwania, to, to, to nie, przyno, nie, nie przynosi wielkiej radości. <laughs> Patrzę na ten rachunek, mówię: Boże, bo to cała jest mi miesięczna, bo czwora od razu z różnymi sprawami trzeba było tam. <laughs> ja to pamiętam i myślisz: Wow! <laughs> Lepiej uzdrowienie i my zdawaliją w modlitwie i, Panie, i wiele razy Bóg okazywał swojemu uzdrowienie, to też łaska, to nie jest moóje Pana to Boże to łaska, ale tam gdzie nie stało się uzdrowienie pytanie, czy tam nie ma Bożej łaski? nieprawda? nieprawda. To falsz. Jeśli ktoś się nie uzdrowił, to co? Tam Boga z tym człowiekiem nie ma? To, że to takie błędy. Nie, nie podzielamy z tego powodu Boży Kościół. Amen? O. O. Tylko po, powtarzam. My wierzymy według Pisma Świętego. Nie według emocji, nie według naszych przeżyć, tylko a według Pisma Świętego, że Bóg uzdrawia i On to czyni. On to czyni realnie. No, jeszcze przeczytam jedno miejsce, które... E, w którym byliśmy... E, e, tak, gdzie my tu byliśmy? A. Łukasza 9:11 je, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Ja prosto pod rząd będę czytał. E, to tylko kilka miejsc pisma ja wziąłem. Kilka. Żeby wyrozumieli, bo ich tak jest bardzo dużo, że Ewangelię Mateusza 4, 23 i obchodził Jezus całą Galerię nauczając ich w synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszło się wiedzieć o Nim po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli na różnymi chorobami i cierpieniami opętanych, epileptików, sparaliżowanych a On uzdrawiał ich. To nie było zabawa, prawda? To nie zabawa. To, to jest nawet liczne tłum, które uzdrawiani Bogiem. Amen. O. Także Mateusz 9,6.5 obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczył w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką choroby i wszelką niemoc. Kiedy On nauczał, On także uzdrawiał. Nie podoba się Boże działanie. W moim życiu nie, nie zawsze Bóg uzdrawia ludzi przez nakładanie rąk. Chociaż to biblijne. Ale z drugiej strony, zawsze zauważyłem, że uzdrawia, kiedy nauczę. <grym>, nie wiem, dlaczego tak jest. Ja prostu uczę, a ludzie uzdrawiają się. Nie wiem, po czym ma tak jest. Ale Bóg wie. I no, rzeczywiście nie muszę zawsze dmuchać ja zadowolony, że dmuchanie też oskarżę, bo <grym>, dojdziemy do tych. <grym>, ale rzeczywiście, kiedy słowo Boże jest nasze życie, to jest i uzdrowienie przychodzi. Amen? Ty możesz prostu czytać Słowo i Bóg Cię też ozdrowia. Może takie być. Amen? No. Nie się jeśli tak się nie stało. Idź dalej za Bogiem. Amen? Idź dalej za Bogiem. Nie dawaj miejsca diagru. Nie oszukuj się sam i nie oszukujcie innych ludzi w żadnym razie, że e, to jest nie to, co coś i, i tak. Znaczy, um, obchodził Jezus w 9.65. Obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie, uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Czyli z Ewangelią o królestwie, część, czyli składniki tej Ewangelii, w czym oni? Że Jezus pokonał śmierć, dał zdrowie. Amen? Uzdrowił, dał, daje zdrowie. Nie tylko teoretycznie, bo kiedy ludzie przestają e, chodzić w tej prawdzie, to robią z tego obrządki prostu I staje to tradycją, że Jezus umarł 2000 tysiące lat temu. Faktycznie stało się na ziemi, to tam mniej więcej w tyle lat temu. Ale dla Ciebie On jest żywy, Ty urodziłeś się w Nim. Amen? On z martwych wstał. I On nie, dla nas nie jest faktem historycznym, ale jest wrażniejszością i życiem wiecznym. Od sprawę. Wiele ludzi trzymają Jezusa jako fakt historyczny, historię. Im bardziej ja będę czuć Jego jak historię, tym bardziej, znaczy ja może w niebo wyjdę. Z powodu historii w niebo nie wchodzę. Amen? Tylko Jezus Chrystus daje życie. Tylko Jezus daje życie. I także napisano Mateusze 10, 7, 8, a idąc, głoście wieść. Idąc, głoście wieść. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie. To już On mówi do nas. On mówi, powiedz Jezus mówi. A dlaczego by Jezus mówił, kochani, chorych uzdrawiajcie, jeśli by wiedział, że uzdrowienie się z Nim skończyło? Idź, idźcie, idźcie, babcie cią on do lekarzy temu. Trzeba wtedy Ewangelię do lekarzy napisać. to specjalnie? Uzdrawiajcie chorych. Biblia mówi, uzdrawiajcie, chorych uzdrawiajcie. Chorych uzdrawiajcie. Umarłych wstrzeszajcie. To prawda. Umarłych wstrzeszajcie. Wiecie, ze wskrzeszeniem martwych w ogóle, jeśli już idzie ataki na uzdrowienie, na, na to wszystko, to jakie. Zacząłem mówić o uzdrowieniu, o uzdrowianiu z martwych, to kosmos. kosmos. U mnie w służeniu nigdy człowiek nie wstał z martwych. A dlaczego? Bo i nie było okazji, ja jeszcze nie modliłem się o martwych, od czym no. Szczerze mówiąc, powiem, nie pamiętam. U mnie były takie sytuacje, w których byłem postawiony, że miałem prowadzić pogrzeb. Ja prowadziłem nawet w Polsce. Nas ktoś tam, my prowadzili kościele, pogrzeb, no, mnie nie było od Boga słowa, żeby wstrzeżeć zmartwych. nas zmarł na biblijnej szkole kiedyś młody człowiek, on zdrowie jego całkowicie było, ale ja wierzę, że on jednak będzie żył. Jechał w autobusie i serce zatrzymało się. Jeśli by tam, ja wierzę, w tym momencie to można było, mnie na drugi dzień tylko zadzwonili. No, ale i na czwarty dzień można wskrzeszyć. No, on był bezdomny. Później bezdomny, go on stał, on zaczął w szkole naszej być bybliny kiedyś. I ja, nie byli. Ja na pogrzebie był z nimi. I nie było nie zależy, był. kiedy odnaleźli się, kiedy zmarł. No. Ale.. No tak jakby ja nie modliam się specjalnie góry o, o, o, z, o zmartwychwstanie, ale ja w to wierzę, bo to moje Pismo Święte i ja spotykam ludzi, którzy w tym ujestom, w ich posłudze, usługują to Oni nie wskrzeszają, tak jakby, żeby napisali tabliczkę, firma wskrzeszania zmartwych, czyli Kościół dla wskrzeszania zmartwych. To jest, mówię, to jest falszywe rzeczy, kiedy my zaczynamy z każdej sprawy czynić doktryny, albo że to jest... Ale jeśli Bóg mówi tu z jak kiedy słuchał ostatnie człowieka, który służy Bogu i owoc jego służenia, to tysiące i tysiące zbawionych dusz, którzy szli do piekła przez czarowanie, on służy tym w Meksyku w takich środowiskach, znaczy tam czarownicy, całe miasta pogrążeni w czary, miasta, wioski. Miasta, które miliony ludzi ma, kilka milionów, każdy człowiek w mieście poświęcony czarowaniu tam różnemu. Rozumiecie? I przy tym u nich umów, w, w każdym domie wy znajdziecie e, poczytanie e, takich e, ołtarzyk jest w każdym, bo ludzie dosyć nabożni. No, wierzą im w Boga, no, w Jezusa, w Marię i e, tutaj, że w, Tutaj przy, U każdym domie jest. I on mówi, to jest straszne. To jest, i kiedy chodzi, i tysiące ludzi, których życie zmienia się, a my, których życie zmienia się, kiedy e, widzisz później tych rodziców, tam wiele dzieci było skrzeszonych z martwych, jedna dziewczyna upadła, upadła w ogni, w pożarze i zostało, ciało nie zostało. I tata pastor, a on mówi, e, e, a ten pastor jechał do innych kościołów, on opiekował się wieloma. I ten stał na jego drodze, mój mówi, pastorze, mówię, co, dzisiaj mówię, ja, a ten mówię, ja u dzisiaj nie musiał być, ja nie z tego powodu, masz do mnie do domu pójść teraz. I prowadzi go do domu, i tam tym chodzi, a on mówi, ja tam dziewczynkę znał, bo kiedy ona się urodziła jeszcze maleńka, bo ja ją nasiłem. a kiedy, kiedy wszedł do domu, mnie wprowadzili. I ten, tata jej, temu pastor, nic nie mówi, prosto, mówi, idziemy, idziemy za mną, możesz, mogę, mogę. idą przechodzą i w tym milczeniu, w tej ciszy, wszyscy w domu w ciszy i dziewczyna pod e, e, takim specjalnym ukryciem i on mówi, ja zdejmuję to i na niej nie ma żadnego ciała, same kości, same kości i tylko oczki i wózy, ona niczego powiedzieć nie może, bo lekarze w takiej sytuacji już pomóc nie mogą tam, rozumiecie, że koniec. I on mówi, ja wyjechał. Później wrócił i Bóg prosto powiedział, weź ją. Weź ją to, co jest. I On wziął to, co no, to już nie, to pozostało się ciało. I On ją wziął, przytulił do siebie. I Boże, moc odstąpiło. I no, trzeba widzieć szczęśliwe oczy rodzica. Trzeba tylko rodzica widzieć nawet. Dlatego, żeby uwierzyć, że Bóg jest żywy. Amen. I postroguję przekonać tego rodzica, że nie ma uzdrowienia. Kiedy na kościach ciało pojawiło się, i to niż sztuczki diabelskie. A to, co od diabła czy diabłom. Amen? Niech on tym wszystko, tym baży się. Ale dusza tych ludzi i życie zbawieni. Bo ten człowiek, on Ewangelista, tata tej Bo teraz on głosi z wiarą, i setki ludzi. Uwalniani, uzdrawiani tam i też idą za Jezusem. Amen? O. I ja tylko powiedziałem, że... ale to jest część Ewangelii. Ewangelia tylko w tym, że Jezus umarł i ona znajduje się na krzyżu i skrzyża idzie do nas. Amen? O. I jeśli by nie krzyż, to my by prawdziwie nie bylibyśmy bezbawieni i żadnych uzdrowień wtedy sztuczki. Tak? Ewangelia Mateusza 15, 28. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do, do niej, niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niechaj ci, stanie się, ci się stanie, jak chcesz. I uliczona została jej córka od tej godziny. I przyszło do, nie, do, niego, mnóstwo, i przyszło do niego mnóstwo ludu mając z sobą chromych, kolekich, ślepych, niemych oraz wielu innych, i kładli ich u niego, u jego stóp, i on ich uzdrowiał. Tu w tym przypadku widzimy prosty przykład. Uzdrowił jedną dziewczynkę. Ile ludzi uwierzyli i przychodzili i byli też uwolnieni i uzdrowieni. Czy to dla nich nie było błogosławieństwem? Błogosławieństwem. Amen. To podniosło ich wiarę. Zpierw on córkę y, tej kobiety. Prawda? Widzimy. W tym, od w tym fragmencie co przeczytać. A dalej widzimy, że mnóstwo ludzi przyszło. Mnóstwo zaczyna jeść także. No... I zgromił Mateusza 17, 18, zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. My także rozmawiamy, bo podważaniem nauk niektórych jest to, że nie ma uzdrowienia, nie ma uwolnienia. A kto że zniewala wtedy ludzi? Kto zniwala jest niewiększe życie ludzi? To jest diabelski, Szatan, diabeł to czyni. I my widzimy w Biblii, że ono jest faktycznie teraz uwolnienie. Po prostu jedne uwolnienie, posłuchajcie. Uwolnienie to odziemne temat. Ja o wszystkim mogę Was nauczyć, a rzeczywiście Kościół będę nauczył to, co Bóg i objawia mnie. Ja nie znam wszystkiego i rzeczywiście nie jestem ekspertem od wszystkich rzeczy. I nigdy tym nie, nie próbuję być. Ja po znam to, co objawia Słowo Boże, nauczony w nim i idę w nim. I dalej się uczę. Ja też dalej się uczę, tak jak i Wy. My razem. Amen. No. I, I dlatego... Ale uwolnienie jest, uwolnienie to jest rzeczywistość. W Biblii uwolniali się ludzie po prostu uwolnienie jest w różny sposób. jedne uwolnienie jest manifestowane, inny cichy, ich nie widać. Jak często ludzie, najczęściej, to jest taka moja posługa, I charakteryzowali ją tak, ja nie sam dał charakterystykę taką, a ktoś, ludzie tak charakteryzowali. Pastor, kiedy ty uczysz, nauczysz, to oni nie wychodzą. No u nas był pastor Gwork, znaczy Givorku u nas był. Jego służenie, on był w dużych kościołach. I gdzie indziej tam był on, on, on, on, on, on Ewangelista też, on Ewangelista, i gdzieś głosi. I demony z krzykiem tam była, ale tam jest manifestacja. Moje służenie związane, że nie tak często bywała manifestacji, ale ludzie później przychodzą i kolejka uwolnionych, a była cisza inteligentna jak w tym wykładzie w uniwersytecie. Cisza, wszyscy siedzieli, słuchali, demony pocinał, wychodzili, zostajali. umysły, duszy i tak dalej. Człowiek mówi, że baster, uwolniłem się, jest wolność taka, w tym, tam, a tam. I to jest normalne. Amen? To jest całkiem normalne. To nie można, pod... ktoś podważa, mówi, że nie, mo... nie można szumu, żeby jak ten szum nie można, jeśli demony skrzykiły głos. No nie szumią, ale wyjdą. Amen? Ja nie lubię szum, dlatego mnie Bóg dał takie pomaganie. А у И 19 раздел Матеоша 2 шло за ним множество людей, а он их там уздравил. Марка 164. И уздравил веру, в которых э, трапили переружные хоробы, И выпендил вера демонов. To jest posługa Jezusa. Amen. I On to czynił jak wczoraj, dziś i ten sam i na wieki. On ten sam. Amen. Ten sam. Nie zmienił się. Marka 3.10. Albowiem wielu uzdrowił. Takieście wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą. Cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Bracie, Ty możesz to przyjrzeć, że u nas nie widać dzisiaj tylko to nagranie. Dlatego będzie widać tylko tym, które nasze na szkole i z kościoła E, ciśnij mnie mocno, mocno. Ja widzę, że mocny chłopak ja znam. Cisnij niebo się, mocno cisni. E, jeszcze, jeszcze, cisnij, mocno. Czy, jak to wygląda? Czy, no, pięknie to wygląda? jak? Dobrze. Tak вот, cisnęli, cisnęli, A niektórzy mówią, e, dlaczego na spotkaniach jest takie manifestacje. Czy, czy? ja mówię, posłuchajcie. Ja też nie lubię tego, no, kiedy jest zbyt dużo zamieszania. Ja nie lubię w ogóle zamieszania. W ogóle nie lubię zamieszania. Ja lubię porządek. Ale z drugiej strony, nie ograniczać, jak ty, jeśli wychodzą demony, pozwól im wyjść, Wyganij. ich w imieniu Jezusa. Amen? Co znaczy ciśnienie? Ciś, ci, ci, ci, ciśnienie. To oni, real, tam realność była, że te demony rozdzierali ludzi, a Jezus mówił, wychodź, wyjdź, został. Był krzyk, byli te... A Jezus mówił, wyjdź, został. Wyjdź z Niego w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ot. Można było powiedzieć, że zamk zamknijcie się. Można. Ot. Ja tylko mówię, że ciś, ciś. no Jak to Słowo użyte? Ja tylko jeden przykład. Ja mo Można w Biblii znacie ile tego znaleźć no manifestacji Bożej. Niesamowicie. Niesamiciej. No. Udowadniać czego nie próbuję. Ja próbuję rozwiązać nam, nam, wszystkim i kto słyszy prosto zrozumienie o pewnych pytaniach a ja nie próbuję u mnie w ogóle nie ma misji czegoś udowadniać ja nie służę Bogu, żeby komuś czegoś udowadniać, amen o. służ Ewangelii Chrystusowej o. tu ludzie cisnęli aby go dotknąć niektórzy czisnęli, żeby chcieli uzdrowienia C Cisnąć, to znaczy pragnąć z fizycznym e kontaktem próbować no, cisnąć to, to jest poważne Wyobraźcie takie nabożeństwo, nabro... że wszyscy się i zaczynają... Ale wszyscy chcieli go dotknąć. Dlaczego? Bo mieli problemy, potrzeby mieli. Amen? Toś uzdrowienia chciał, bo Wiedzieli, że to działa i chcieli tego. O. Zgadzam się, tak żeby każda rzecz, powtarzam, musi być czy rozważana rozważane i zrobione. Potem e, na nabożeństwo rzeczywiście trzeba uczyć się też być... W, w, w, nie ograniczając działania Ducha Świętego. Nigdy nie ograniczając tego. Ale rozważać o przystojność to też. Amen? Nie, nie. No, u nas nie ma z tym problemu. Jeśli w naszym kościele, wy tutaj, dostrzegli takie rzeczy i wam coś nie spodobało się, podejdźcie do pastora, powiecie to i to. Może być to, to do czego warto przysłuchać. Amen? Kiedy um, widziałem manifestację, И Бог мощно делал, а оказалось, что люди там, ну, подали, и когда сестры, или там, kobiety, и могут быть в разных, там, спотницах, или какие. то кто же подсветка с человеком и сказал, давайте просто сделаем, чтобы не было непростоянно, ну, и укрытие, то есть нормальное, ну, Rozumiecie? Przysłuchanie się do tego i to jest normalnie. No jak tylko mówię każdą rzecz, trzeba ja dosłuchać się o pewnych rzeczach. A można by powiedzieć, po co? To manifestacja Ducha. Tak też nie powinno być. To nie musi być bezmyślne wszystko. Kiedy Duch Boży działa, on Duch złości też. Amen? Przy tym nie ograniczajcie nigdy Boga w tym, że no, różnych rzeczy. Ja jeszcze dojdę do niektórych z nich ale wszystkich manifestacji. Na pewno nie będę umawiać, bo i nie da się. Ja nie znam, który mógł, jak duch Boży może działać. Różnych, no, ja znam, jak on działa, ale jak jeszcze może, nie znam. Amen? On jest dół. Boży duch. Boży, święty duch. Ja jedynie o nim znam, że on nie robi grzechu i niczego wspólnego z grzechem nie ma. Amen? Od tego nie wiem, to 100%. I on nie myśli źle. Jeśli on to to on nie myśli, że on nie, nie robi grzechu i nie myśli źle. Temu albo im wielu uzdrowił, napisano, czy 10 mark. Tak, iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli go do niego, aby się go dotknąć. A Łukasz 43 i dalej. A w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno. Ach, coś mamy z Tobą, Jezusie Nazaręcki. Przeszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś, kim Ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc zamknij i wyjdź z niego. Tu widzimy rodzaj też dobry, że można powiedzieć demonom, zamknij. I się zamknij. Amen? Zamknij. Zamknij, można powiedzieć. O, ktoś może gadać przeciwko Tobie pewne rzeczy, powiedz zamknij. Tylko nie człowieku, a demon. Amen? Nie, nie trzeba w oczy mówić, nie obrażajcie ludzi, nie, Nasz wróg jest tylko jeden, jest diabeł w nasz. O tak. No. I. A demon. A, je... a demon rzucił. A, Jezus zgromił go, mówiąc: zamknij i wyjdź z niego. Nie tylko zamknij i wyjdź, został człowieka Ja jechałem u nas na dworcu. I. I nie ludzie tam. E... No, na dworcach czasami rozrabiają, roz roz Ich taka praca na dworcach tam różne. I próbowali coś ukraść. E Widzieli, że ja widzę to. No. I ja chciałbym od razu pójść i pomóc. No. No. A oni szybciej wyprzedzili mnie i na mnie. Co chcesz? No takie, To w Polsce nie łodzie. I ja mówię, a ja taki spokojny, czekałem o to, bo... chciałem tylko opomnieć, że krać nie ma. co ty chcesz? I mnie niczego nie znało, się tylko powiedzieć, zamkniesz się i wyjdzie. I człowiek ten który stał obok niego, po prostu trząść go zaczęło. Ja mówię, no wot, a ten stał i po prostu nie znałem, tak szczęka mu wypadła. No, Stoję, tak, A ja mówię, co dalej z tym? Mówię, nie autobus. Jedynie, że dalszej historii wam nie powiem, bo to może mój autobus, bo ja musiał się tu wsiąść autobus i pojechać. No bo co dalej było, ja nie wiem, dalej. No. Ale to przy samym, mówię, nie autobus, ja czekałem, żeby wyjść to na dworcu zachodnim wa, wa, Warszawy. No, ja miałem już wyjść, autobus już stał tam. A ja widział, że tam oni rozrabiają. no, kradę. o ludzi ja chciał opomnieć, tak jakby stoję tutaj chciał podejść i ja oni, no co ty, no. a tak, diabł zawsze atakuje znaczy no <głosy> ale nie ma siły przeciw, przeciwko temu, który jest w Tobie on nie ma siły żadnej, amen i, i dlatego możesz także za diabłu powiedzieć, Zapisz się i wyjdź z tego człowieka a demon rzucił go na środek i wyszedł z niego i nie, nie, nie, nie wyrządził mu żadnej szkody nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. I zdumienie ogarnęło wszystkich. I mówili między sobą, cóż to za mowa. Ja tu wrócę, bo ja o trzezłych rzeczach wam pokazuję dzisiaj. nam te pytanie prosto o w swoim życiu i właściwy pojęcie wziąć. Tu jest też, my widzimy, tu była manifestacja wyga, wyganiać demonów. Oni teraz też Bóg także samo wygania dymową. Ten świat jeszcze bardziej pogrążony w demoniczne rzeczy, rozumiecie? Pojawiły się nowe sztuczki i jeszcze bardziej ludzi w to uwielbia. No I ludzie potrzebują uwolnienia. Świat oczekuje objawienia żywego, objawienia Synów Bożych, czyli Bożego Kościoła w, w, w, w Słowie Bożym z Duchem Świętym. Amen? O. I, ale tutaj prosto małą uwagę. Wiecie, kiedy on wygnał demona, demon rzucił go na środek, wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. Jedną małą uwagę nie zawsze można wyganiać demony wszędzie, i jak Ty chcesz. Zawsze bądź rozważny i pytaj Bóg, to, to, czy to, no, muszę, czy, no, Bóg, Boży Duch zawsze ci da tą podpowiedź. Kiedy w internecie oskarżają, że jest manifestacja kościele, że tam tylko to, nie musi być przez, no, tych osądzań, przesądów. Bądź rozsądny. rozsądni. A oskarżalni, ja czytałem niektóre oskarżenia od ludzi, którzy nie byli uwolnieni. Albo uzdrowieni i żal w nich został. U mnie jest jeden znajomy pastor w Polsce. On wziął dziecko, pojechał na jedną konferencję. Było chore dziecko, z poważną chorobą. To było 11 lat, więcej. Może 12. I tam mu powiedzieli 100%, jeśli pojeżdżę do tego pastora, na tą konferencję, tam, tam. To samo co czyni, na pewno dziecko. on nie było ostatnie, no, nie to, że ostatnia nadzieja, ale... Mało tego, tam było zrobione tak służenie i pewne rzeczy on nie zrobił, nie, nie, bo to było dla pastorów lidia, bo w ogóle było spotkanie. Jego tam nie dopuścili, to było w innym kraju, to nie było w Polsce, a on sam z Polski. I on przyjechał do mnie po tym wszystkim. Nie to, że go nie puścili do sali, nie usił, ale tam nie modlili się o no Nie było to, co on myślał. I żal go rozdzielał. A on wtedy był, tylko zaczynał pastorstwo. I on mówił, ja nie wiem, on przyjdzie do mnie do domu, razem z żoną. Ja rozumiem, że nie żal. Ale jedynie mówił, ja nie wiem, co cię podpowiedzieć, bracie. Ja nie znam, dlaczego tam tak i co się stało. I w ogóle taka sytuacja, jaka to rozjasniało. Dlatego modlimy się. Pomodlimy się, żeby gorzki kupił, nie został w mu było trudno to pokonać. Ja pomodliłem się, jakiś czas jeszcze to w nim działa, to, no, jakieś, ale on przyjął modlitwę i ona już w nim też działała. Wiecie, tego postura, tego człowieka, Bóg żyła dzisiaj niesamowicie. Bo on stał i nie zostawił sobie korzy. A dziecko jest uzdrowione. Po prostu nie sposób. Po prostu inaczej było uzdrowione. Ale ja byłem tak, że nie zostawcie sobie żalu na kogoś i na co. Tamta sytuacja nie była niesprawiedliwa, po prostu ona była inna. Niektórzy ludzie stawiają sobie w jakiejś sytuacji i wychodzą z żalem. Nie został ten żal, Amen? No. Nawet życiowo twoja sytuacja czasami próbuje cię postawić w żal, a ten żal chce wykorzystać, ja to odwzciem sprawa. I Bóg mówi, że nie, pod, nie daj ten żal, żeby się tam wykorzystał. Odwzciem sprawa. Ale to, to, co chciałeś, ważne powiedzieć, że nie w każdej sprawie musimy wszędzie wyganiać demonem, gdzie chcemy. Pytać w olej Bożej. Na spotkaniach rzeczywiście wyganiać, trzeba ale wątpię, żeby jakieś demony tu mogli wytrzymać stale. No, tam gdzie jest Boża, Boża moc, tam gdzie Duch Pański, tam jest wolność, tam oni nie a Amen, tam oni nie wytrzymają. I potem, ale jako przykład dam, bo tu napisano ważną rzecz pod podane, że demon nie wyrządził mu krzywdy. Ja znam sytuację, kiedy ludzie mieli objawienie i wydawali się winę, w inną stronę, jak mówi, po czym ja on dzisiaj mówił o pijanstwie. Można pijanem być z obu stron. Kiedy masz prawdę, też można być pijany prawdą, która, jak na początku mówili, ty znasz ją tylko część, ale już możesz być jej pijany. Ja pamiętam, jak siostry wyganiali demonów wszystkich, aż z krzaków. W jednym miejscu. No, tak objawienie mieli, widzieli, jak demony wychodzą. W realność, oni wychodzą, ludzie uwalniają się i oni zaczęli wyganiać demony wszędzie tam wchodzą w domy, wchodzą w te... I to. A ja wtedy zielonego pojęcia nie miał o tym. I e, ja byłem liderem regionu. Kościół był podziałany na regiony. W kościół, w którym ja się urodziłem. I region to jest dosyć duży region. Ja nie był wtedy pastorem, ale liderem. I potem było wielu grup domowych. Moja kochana żona prowadziła też niektóre grupy. I ja mówię, po tych wszystkich grupach, tak dużo, trzeba jeździć, bo tam siostry chodzą, wszędzie demono <grym się w gniają> A, a ja z pierwa nie rozumiem, no nie wyganiają, wyganiałem, niech sobie wyganiają. A e, jest ludzie i sytuacje, i ja wtedy, kiedy tego jeszcze nie znał, e, oni poszli do domu e, psychiatrycznego w szpitalu. Do szpitala psychiatrycznego. Ty też tam wtedy chodziłeś. No, ona służyła tam. Tylko że ona później poszła już normalnie, jak potrzebne. A też jeszcze po prostu mówię, te, że ludzi on jest po części w większości za tymi chorobami psychicznymi, też demony jest, rozumiecie? po prostu I niektórym ludziom z pogorszyło się już. I lekarze napisali, i ja mówię, Boże, co wy robili? ja tego nie zrozumiałem, ja się od Boga, to dlaczego to jest tak? A Bóg mówi, że trzeba wyganiać, ponieważ demon musisz... Bo może tak, jest ludzie, którzy już lubią demonów, jak które gotowie z nimi być, a nie ich nie... jeśli Ty będziesz wyganiać na siłę, albo tam jakieś inne... to możesz, możesz naszkodzić. Jeśli Bóg przychodzi w tym, On nie naszkodzi ciało. Rozumiecie? Kiedy Duch Święty wysobadza wysłob... wysłob... się przez Ciebie, On nie naszkodzi Twojemu ciału. Żadne padanie w Duchu Świętym w Polsce nazywają e... spoczynki w Duchu Świętym nie naszkodzić. Ale demony, jeśli chodzi. A. No, dobra. I kochani, prosto, tu ona Biblijna, ta podpowiedź, bo. Ale demony, musimy mieć fakt, że demony mają być wyganiane. To część Ewangelii. Amen? Jest wiele ludzi, które... Nasze drodzy, drodze, ich życie prosto zniewolone. Jak tylko demon wyszedł, ja znam jak wiele Bożych słów w Polsce. Bóg podniesie z tych ludzi, którzy dzisiaj byli jeszcze zniewoleni no, wcześniej i e, podźwignie, mocno, mocno podźwignie. Amen. O. I także e, e, stanąwszy nad nią, to teściowa Piotra, tu w Łukasza 4, e, zgromił gorączki i ta opuściła ją. I zaraz wstawszy usługiwała im. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego, On zaszkładał na każdego z nich ręce i uzdrawiał. Ja też słyszałem, niektóre nauczałem, że nie ma e, masowego nakładania rąk. To było masowe spotkanie, rozumiecie? Wielu ludzi stajało, stało i nakładał ręce Jezus na nich, rozumiecie? Tak samo e, można modlić o ludzi, jeśli jest grupa, czy więcej i więcej e, z nakładaniem rąk. E, no, ja tylko odpowiadam na pytania, które jest sprzeczne. Ktoś próbuje ich e, podważać. Tam. I Także, także, ale przy tym niczego nie udowodniamy. Pamiętacie, my musimy prosto trzymać się korzenie i tyle. Amen? O. Uczniowie, kilka o uczniach rzeczy powiem. Nie tylko Jezus to czynił, ale uczniowie czynili. Pismo powiada, że wszystko, co On czyni, Ty będziesz czynił. Tak powiada Pismo. I uczniowie to samo w Marka w Ewangelii, to jeszcze w Ewangeliach było, w Ewangeliach, w Markach 6,13. I wyganiali wiele demonów i wiele chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. To już uczniowie, to o uczniach. Oni wyganiali demonów. Wiele chorych uzdrawiali, namaszczali olejem. Ktoś powiedział, że namaszczanie olejem jest tylko przy tym, że trzeba starszego zboru oficjalnie zawołać, zapisać się na przyjęcie i wtedy przyjdzie e, z olejem i wtedy namaszczycie Niekoniecznie. Te, to też normalne, żeby kogoś do domu, ty przyjdzie do ciebie, ja wchodzę w niektóre domy, biorę sobie olej. sobą olej. na chodzę bez oleju. Ale to, że olej, z namaszczeniem oleju w spotkaniach to jest biblijne, to bez wątpienia. Amen? To jest z Biblii. Niektórzy prosto mogli nie doczytać się tego. Przy tym, jak kiedy modlę się z olejem w różnych kościołach i u nas czas od czasu kiedy Duch Boży... Wy możecie to używać też. Ale powiem tak, że ja zawsze ludziom mówię po pierwsze, wy możecie znać że w samym oleju my nie, ja nie modlę się w sam olej przed tym godzinami siedząc nad tym olejem. Rozumiecie? Namaszczenie olejem to tak jak na obraz, dlaczego ono było. To jest na obraz e, namaszczenia Duchem Świętym. Tak to było. I robiono to dlatego, żeby wywołać wiarę, rozumiecie? Żeby wiarę, w samym oleju e, nie ma żadnych sztuczek. No. Olej to prosto olej. Olej. On zostaje olejem i po tym. Ale dzieło Boże zostaje na człowieku, no, w człowieku, rozumiecie? To, co czyni Bóg. Jest różne e, biblijne. To, co mo można pokazać z olejem, prosto nie będę na tym się zatrzymać. Ale tu było namaszczenie, kiedy uczniowie modlili się, powtórzę, czytam jeszcze raz, wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem. Słyszycie mnie? Namaszczali olejem i uzdrawiali, czyli uzdrowienie stawało się. A po, a dzieje apostolskie 3.16 wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełnie zdrowie na oczach wszystkich 4.9.10 dzieje apostolskie jeżeli my, zaś, my, my dziś jesteśmy przysłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu dzięki czemu został on uzdrowiony to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego zawsze pamiętajmy że żadne uzdrowienie nie należy nam. Z uzdrowieniem jest tak, jeszcze ty tym się, ktoś się nie uzdrawia, to to nie jest po Twojej stronie, że e, e, wina, jakieś uzdrowienie to sprawa Boże. Czy on czyni, czy nie, czy to jest Jego odpowiedzialność. I Ty nie ponosisz odpowiedzialności, czy uzdrowia, czy, czy nie. Amen? To jest Boże, i on, to jest suwerenne Jego prawo, rozumiecie? To jest Boże, to nie należy ludziom. Nie mówcie człowieku, który poszedł, prosili, o tam poszedł i tam nie starszy, Ty mówisz nie miałeś wiary. Albo co tam jeszcze tam. Nie, nie nieprawda. Ty prosto czyń to, co ma czynić. Jeszcze by powiedział to, czyń to. Ale nie, nie zarzucajcie działanie darów, działanie, e, działanie cudów i znaków. To jest priorytet Boży. To Bóg czyni. To Bóg sam czyni. Uzdrowienie to Bóg czyni. Amen. Uwolnienie jest na, na, z woli Bożej, a nie prosto z naszej. My wolimy. My musimy stać w woli Bożej i wtedy uzdrawiać i uwalniać. Wtedy. Amen? No, ot. Taka trzezwość ma być w nas. Apostolów apostol, dzieje Apostoł 4.30. Także e, e, gdy ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać, i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twojego Jezusa. Czyli apostolowie, kiedy i Kościół, tam nie tylko, tam cały Kościół, oni się modlili. I u nich było realne przekonanie o uzdrowieniu. Bo niektóre, jedne z nauk mówią, że e, jedna, de cała denominacja jest, że uzdrowienie skończyło się z pierwszymi apostołami. Nie tak, oni byli przekonani, Kościół był zawsze przekonany, że uzdrowienie jest. Oni modlili się, nie znali, że Bóg jest uzdrowiciel, Bóg jest ten, który uzdrawia. Amen? Oto i także e, przybywało 5-14 przybywało też coraz więcej wierzących w Pana mnóstwo mężczyzn i kobiet także nawet na ulicy wynoszono chorych na noszach i łożach aby przynajmniej cień przychodzącego Piotra mogła paść na któregoś z nich również w okolicznych miast Jerozolimy chodziło, schodziło się wielu przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie i stronnictwo Sadduceuszów i napelni, byli napełnieni zazdrością. Łukasz, bracie, Ty możesz mi pomagać dzisiaj? O, zobaczmy. E, no Przypuszczmy, zamienimy się teraz. E, on Piotr, on Piotr, i tu przynoszą chorych wiele, wielo różne, i nabożeństwo, bożeństwo, normalnie, ot, inteligentne nogi, idziesz na nabożeństwo różny rodzaj, i tu kładą, i tu leżą, wy idziecie na a na ulicę Jarasza, przy ulicy Jarasza, przypuszczmy, I, i tam, ot. na nożach, bez noży różne, tam przynosili i kładli, a on idzie, idź tutaj i dzień jego uzdrawia. Co napiszą w gazetach? No, w, tym, w różnych artykułach. Wiele czego napiszą, prawda? Tak, dzięki. Wiele czego napiszą. To jest dosyć... Powiedzcie mi, czy to dziwno wygląda? Czy to ludzie będą zdziwieni? Z innych kościołów ludzie też będą zdziwieni. Jeśli ja by tego nie widział, jeśli by mnie to było nie otwarte, ja by też tak mówił, że ja nie wiem co to od kogo to. To dosyć dziwnie wygląda. Ale to jest w Bogu. To, to sprawa nie w tym, że On nakładał rękę. On mimo że ta Jego cień zdrawiała i tak jak sztabelami podnosili. <ścoughs> sztabelami? Nie ma po prostu. No jakby... No, to, tak, tak. przynosili na noszach, a później idzie cień, i oni raz jeden po jednym stanie. No, bo napisano, byli uzdrowieni. Amen? Cień! Także uważaj, jeśli cię będzie, będzie ktoś oskarżał o cień. A jak od swojej cień można się uwolnić, ja nie wiem. Cień, że jest. Och ty Piotr taki, och ty Piotr, posługujesz się jakimś nie od Boga, gdzie w Biblii to? A Piotr, a Piotr mówi, no ja że nie mogę cień tą usunąć, prosto że na maszynie jest, on schodzi na cień, a cień na tych chorych. Przy czym to ja? Jeszcze to Bóg czynił. Do czego tu ja? Ja to nie przy czym? I Piotr 100% by tak powiedział, że on tak mówił, że to nie jego sprawa, a Boże, Bóg, Jezus Chrystus uzdrowił chorego, podniósł go, chromy go, amen. On mówi, nie ja to robię, on tak mówił temu człowieku, ale moc Boża, która jest w Jezusie Chrystusie, ona podniosła Cię przez wiarę, amen. Tak mówi. I ot, e, ale podważać każdą rzecz, którą nam nie zrozumiało, to jest pomylką. Zatrzymajmy się wtedy, ale bądźmy czesni przy tym. Amen. Tak jak Wam dzisiaj już powiadał do mnie raz, że nie w tą, nie w drugą stronę nie trzeba mieć przesady. Nie odrzucacie uzdrowienia, ale nie zanurzacie się tak, żeby być bezmyślni we wszystkich sprawach. Amen. My nie powinni być bezmyślni, my nie powinni być bez głowy, ale u Boga jest i Duch czystości, I On w tym samym Duchu. W tym samym Duchu. Duch Miłości. W tym samym Duchu. Duch Mądrości. Amen. Mądrość nie dla mądrych, mądrość dla wszystkich. Boża mądrość. Mądrość nie potrzebuje. Kto w tym świecie mądry, on nie szuka Bożej mądrości. Hallelujah. A Bóg ci daje ponadnaturalną mądrość widzieć także. Mądrość to oczy człowieka. Widzieć tak, jak widzi Bóg. O co takie mądrość? Widzieć tak, jak widzi Bóg. Albowiem duchy nieczyste wychodzili z wielkim krzykiem, dzieje apostolskiego osi z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. To wszystko z uczniami stało się. My teraz czytamy tylko już o uczniach. Wtedy my czytali o Jezusie, co czyniło. A teraz już i nasz Kościół to czyni. My i uczniowie. Albo uczniowie i my. Rozumiecie? Amen. O. I albo wiem dziewiąty rozdział e, duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu. Tuż je mieli. Wielu też sparaliżowanych ułomych zostało uzdrowionych. Tam spotkał pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i leżał dość mu lat na łożu. I rzekł mu Piotr: Eneasiu, uzdrawia Ci Jezus Chrystus. Wstań, pościel sobie łoży i zaraz wstań. I zaraz wstał. A po 14 rozdziale tu napisano: I tam zwiastowali dobrą nowinę. A był w listrze pewien człowiek chory, by wezwał nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pała, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dosyć wiary, aby być uzdrowiony. Odezwał się donośnym głosem. stał prosto na nogach swoich i zerwał się i chodził. I zdarzyło się, 28 rozdział zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł podszedł, poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy i byli uzdrawiani. Ja cały czas my dostrzegamy tu jeszcze jedną rzecz. Uzdrowienie, przykład, uzdrowienie jednego osób powoduje wiarę w innych. A my, my zawsze to tam czytamy, to widać. To nie jest, jak ktoś tam e, próbuje jeszcze raz e, wziąć pod jedną stronę i mówić, że uzdrowienie to sztuka uwodzenia, że specjalnie pociągnąć za sobą wiele dusz. Posłuchaj, nie ciągnij dusz za niczym, iż za Jezusem. Amen? Ukorzeniem miej w Jezusie. Ale no, mówić o tym, że uzdrowienie to, żeby uwodzić ludzi od Boga, albo manifestacje, żeby uwodzić to tylko Boże narzędzie. To, to, to jest to, co Bóg dał z tym, ważnego. Ludzie potrzebują uzdrowienia, prawda potrzebują, amen. O. Uzdrowienie nie jest cenie nie jest dane dlatego, żeby... E, e, nie jest przyczyną jeszcze rozmowy Ale dane na ziemi. Może my mamy to przez Ewangelię Chrystusową, tak trzeba mieć zrozumienie. No jest od Słowa, od Boga i jest, i działa, i działa. Bądź przekonany. O. O. I e, Jakuba e, 5, 14, 15, 16 Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zborów i niech się modlą nad nim, namaszczywszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modli to płynąca z wiary o zdrowie chorego i Pan go podźwignie Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. wyznawacie wtedy grzechy jedni drugim i modlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwa. Tu prosty przykład, że, że na samej modlitwie można być też uzdrowiony. Modląc w domu czy na wspólnej modlitwie można być uzdrowiony. Amen? Można także brać olej i modlić się z olejem. My dosyć często robimy także w jakichś krytycznych sytuacjach, my bierzemy olej, modlimy się o siebie albo o dzieci z olejem. A czasami tego nie używamy przez większość też czasu, nawet zapominamy, że on gdzieś jest olej. Modlimy się prosto bez oleju. Amen? Bywa różnie, To będą wiary, którą Ty masz w ten moment. I uh, i jeszcze jeszcze 1 Piotra 2,24 ważne miejsce zapisze. On grzechy nasze sam na siebie na ciele swojej poniósł na drzewo. Abyśmy obomarli grzechom, obomarszych grzechom, dla sprawiedliwości żyli i jego sińcy uliczyli nas. Tu ja kiedyś dostrzegłem bardzo ważną rzecz. Ktoś z moich współbrać, tam sióstr, zawsze modlił się podobnie tym miejscem pisma. To bardzo ważne, bo to też słowo, które potwierdza: uzdrowienie w Jezusie Chrystusie. My już w Nim otrzymali. Nie otrzymamy, a utrzymali, znaczy On już uzdrowił Nam tylko trzeba sprawa tym, tylko żeby to weszło w ciało przez Ducha Świętego. Ale e, ja nie to chciał podkreślić, e, czy jeśli, jak wam dzisiaj mówiłem, patrzcie na całość fragmentów i, i, i całych wersetów i, i, i fragmentów biblijnych, jeśli cały wierset my widzimy, on nie zaczyna się z tego tego, że Jezusy już uliczyły nas. Ja często słyszę od ludzi, że oni tylko biorą to i modą się. Jego święty ulewają. Na maglitwach tak można robić, ale całość, nawet tego wiersetu, nie fragmentu, a całego wiersetu, on grzechy nasze, nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo nie prosto dlatego, żebyśmy byli uzdrowieni, tak? A napisano dlatego, żebyśmy żyli, umarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. A Amen. Złyszycie mnie? O z czym związane to uzdrowienie. Bo jeśli my wyciągamy tylko uzdrowienie, a zostawiamy tą pierwszą część, mówimy, że przyczyna wszystkim uzdrowienia. Uzdrowiony znaczy jest ok. Nieuzdrowiony rzeczywiście chce się być uzdrowionym, jeśli coś boli, prawda? Spróbuj nie chcieć, boli, a, a mówić, tak, nie przejmuj się tym. No boli, tak, nie przejmuj się. Na to nie... Musimy być oczami e, Bożymi, być miłosiernymi. Amen. Miłosierdzie pełen Bóg i nasz pełen miłosierdzie. Amen. No. Wtedy Twoja modlitwa będzie skuteczniejsza. Jeśli Ty także jak Bóg napełniony miłosierdziem, to, to, to jest część modlitwy. To jest, e, ja nas, szkole, e, miłosierdzie to jest, ja e, kiedy nauczam u nas temat modlitwy w szkole, miłosierdzie to jest, powiedzmy, fundamenty modlitwy stariniczej. Ty możesz stawić się jako Boży wyrobionek, stawić się, a jeśli w twoim sercu nie pojawia się miłosierdzie, nie wzrasta, to ty możesz prosto tracić czas w tym stawiennikiem. Ty stawiasz, się, ale przy tym nic, nie, niczego nic, nic, nie, nie się. Czyli jeśli zaczniecie e, miłosierdzie praktykować w sercu i wasze stawieniczym modlitwy na 90% skuteczność się wzrosnie. Amen? Słyszycie? miłość to jest centrum modlitwy stawienniczej, a u nas wspólne modlitwy, oni części modlitwy stawienniczej, modlimy się o miasto, modlimy się o siebie, o, no, nawzajem i tak dalej. To jest modlitwy stawiennicze, stawimy się jedni od drugich. my, a oni mają być w pełni miłosierdzia, czyli w sercu, w korzeniu musi być I e, stary, stary Testament mówi, kilka mirsetów tylko wezmę, Stary Testament, 2 Mojżeszowa 15-26, jeżeli pilnie będziesz słuchać, pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga twojego i czynić będziesz to co prawe w oczach jego. Jeżeli zważać będziesz na przykazanie jego i strzec będziesz wszystkich przepisów jego to żadna choroba, którą dotknął Egipt, nie dotknie ciebie, bo ja pan twój lekarz. To jest obietnica. W starym jeśli Nowy Testament nie pokazuje nam już obietnic a realia wiary, ją podźwiga nas tym. To Stary Testament, on jest obietnicą, na którym e, musisz stać i też powiedzieć, Bóg mi powiedział, obiecuje mnie, Bóg jest lekarz, Amen. mój Bóg jest lekarz, powiedziano w słowie, w imieniu Jezusa. Także e, Izajasz 55-50 zraniony jest za rozstępki nasze, starty za winy nasze, ukarany został do naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uliczeni. 58 rozdział, Izajasza 8 rozdział, on jest w naszym poście, ten rozdział. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Hallelujah. Amen. obiecuje nam słowo Boże. a Amalachia 3,20, ale dla Was, którzy doj... bojęcie się mojego imienia, wzejdzie słonce Sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Hallelujah. Malachieszka 3,20. Drugi kronik, 7,14. I ukoże się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy, i ziemię o ich uzdrowię. Nie tylko, a i ziemię uzdrawiam. A ziemia to jest nawet i ekonomika, może być nie na raz, on uzdrawia polską ekonomikę. A ekonomiką w twoim życiu, ona a Amen? <grybujesz> I w Polsce też. No, to potrzebna wspólna modlitwa w o polskim o A Amen? W nocnej. My modlili się o kraj. no I o, o miasto, okraj. A, a także napisano druga... E, Psalm 103, parę psalmów jeszcze wyznanie. Psalm 103.3. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Leczy. On leczy choroby. On leczy choroby Twoje. Psalm 107.20. Posłał Słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. On posłał Słowo, aby uleczyć. I ono przyszło z Jezusem. Bez Jezusa my go by nie mieli. I nie byłoby tych nagrań w internecie. <laughs> ja ty Nie było by życia naszego po prostu A tak mamy łaskę nad łaską od Boga. Jeremia 30, 17. Bo spowoduje, że zabliżnią się z twoje rany i uleczycie cię z twoich ciosów. Mówi Pan, chociaż nazwą Cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Kochani, On leczy nie tylko ciało. Ja tak doceniam, że Bóg leczy moją duszę. Każdej duszy potrzebny nie ma takiego lekarstwa. Znaczy, jakie lekarstwa sprzedają się dla duszy z farmacji? Nie narzekam na farmację. Ale jakie? Senne, nasenne, no, które tam... antydepresanty, które psują jeszcze gorzej tamto i... W sumie parę narkotyków takich tylko w tabletkach i, i śpij sobie na zdrowie. Ale w sumie niczego nie leczy. Kto uleczy duszę oprócz twórcy? Nikt nie może wejść w Twoją duszę, rozumiecie? Nie? Nikt nie może w duszy człowieka wejść i siedzieć tam. No, jeśli ja na kimś jeszcze nie zajmę, no, demon z duszy wygadasz. Wtedy Boże tu wchodzi i Twoją duszę uleczy. Amen? On leczy on duszy. Czasami ludzie mówią... Ludzie mówią... O, tam nie uzdrowiło się coś w ciele. To, to. Ceń każdą. On leczy duszy także. Amen? On, on niesamowicie leczy duszy. Nikt nie ma lekarstwa na ziemi leczyć duszy. U mnie, u mnie jest... Ona nie moja znajoma, bliska, ale my tak zapoznaliśmy się kiedy jeden, jeden raz. Ona była 36 7 lat lekarzem, profesor profesorem nie bywają, a to na zawsze, no i, i e, przez e, wielu lat sama była, e, prowadziła jak to, e, szpital, do, dosyć duży, psychiatryczny, spiel, psych, no, psych, jak lekarz to psychiatra, e, kobieta, ja poznałem ją już, ona jej było już wiele lat, ona była na emeryturze i my z niej tak rozgadaliśmy, rozmawiali ona się nawróciła. On mówi, wiesz co, Andrzej, no ja wtedy jeszcze nie byłem pastorem kiedy z nim rozmawiałem, dawno temu to było. I ona powiedziała mi, a szczerze powiedziawszy, z mojego doświadczenia, ma doświadczenie 37 lat. W Jednym z najbardziej znanych w Związku Radzieckich, a Związek Radziecki był mistrzem według szpitala psychiatrytych, czy I ona mówi, a ona była jednym z takich znanych szpitalek, przy tym, no, tym ten szpital. I ona powiedziała, ja mogę stwierdzić w stu procentach, że psychiatria nie leczy się lekarstwami, które tam Wcale Nie ma w świecie tego, nie, nie, nie tylko w Zwią Związek Radziecki miał poważne yy, badania, w tej, jeszcze jak, ale nigdy nie może i zna nie znajdą. Kręcić, uśmierzyć, yy, uśmierzyć tam jakieś takie różne, można uśpić tam i cokolwiek, ale nie da się bez twórcy wyleczyć duszy. Amen. Nie prosto to wykluczone. I dlatego Biblia, a Biblia mówi, że On Twój lekarz i dla duszy Twojej. I czasami bardziej potrzebne uzdrowienie nie tylko ciała, a samej duszy. I on chodzi w duszy i tam od samego dzieciństwa zaczyna leczyć duszy. Niektórzy ludzie, oni powołani liderzy, sługi, i to, osobno na chłopakach. I ja w nich widzę, kiedy młody się mocny człowiek, tam albo siostry, w no, każdym tym. A widzę, kiedy młody się Bóg cały czas pokazuje, nawet te ludzie nie wiedzą, pokazuje ich dzieciństwo. Oni w dzieciństwie byli tam, no, obdzieleni czymś, no różnymi te, i nie, nie pozwolili, żeby Bóg u, uleczył ich duszę. I o nich to skąpość pojawia się nie znikąd. Ja mówię, człowiek normalny, wie o wszystkim ale nagle staje skąpy i taki, no, to jest duch, który próbuje kusić człowieka. I on potem płaczy, mówi, dlaczego na tym, albo ktoś o oskarżenia cały czas spada, bo gdzieś na jakimś etapie jakiś demon spróbował kaleczyć jego życie, porozmęcie. ale te wszystkie rzeczy ozdrawia Jezus. Je, on uzdrawia w naszej duszy, kochani. Jezus uzdrawia w naszej duszy od samego dzieciństwa, on chodzi nawet uzdrawia od dzieciństwa. Amen? Amen. I, i, I czasami nawet ty dostrzeżysz, że jak dusza uzdrowiona, to i ciało staje być zdrowe. Psalm 147 czy uzdrawia tych, których serce jest złamane i ich, zawiązuje ich rany? Czas, no, żeby otworzyć się o uzdrowienie duszy, musimy duszę poddać mu, a, a przez to, żeby no, no, złamanie to pokorność, powiedz pokorność. Złamanie to nie w złym sensie, ale ono wygląda tak, trzeba coś złamać, żeby ci sami uleczyć. rozumiecie? sami my nie dajemy Bogu coś w nas, a on później raz to złamano wiborzych Ci. Ja to zawsze, przykłady na dzieciach, dzieci. Ja kiedy dzieci mają drzazgę, albo ich tam, co zrobię tam to, jak ona żon. Na dacie często bywało z jeźmi, albo gdzieś na jakiejś śmiecieczki, gdzie bywali. Z, z każdym z moich dzieci były podobne rzeczy. I różna reakcja prawda była każdej każdego, bo ich charakter różny. Ale często dzieci, e, jest taka reakcja, że dzieci chcą, no kiedy ich coś stało się, raz jakby nic i oni jedni drugim powiedzieli, a ja mówię, co tam z Wami? Nie, nie, nie, nie, Tata, nie, nie, nie. Ja mówię, ta rączki, co tam z Tobą? nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wszystko jest. Dobrze, jest dobrze, dobrze. Ja daję rączkę z kieszeni. Nie, on jest w porządku. Ja I coś tam z rączką jest. Nie, nie, nie, nie, nie. Bo wie, że, a widzieli na swoich bliskich, że kiedy wyciągają rączkę, troszeczkę słyszy bywali. Nie, nie, nie. nie, chcą tej samej drogi iść, dlatego chowają swoją rączkę. I ja to zgadzam, i my tak samo robimy, My niektórych swoje rzeczy próbujemy, nie, nie, nie, nie mnie tylko zako, niech zapoli minutę ja są dzieciom mówię wtedy, sekundy ty nawet nie poczujesz, przy tym nie będzie komplikacji, że oni nie rozumieją, co może być mogą może, może później to tak i my próbujemy coś zostawić znaczy, dawa, to dobrze bo nam będzie teraz było lepiej nie mieć, nie mieć takiego ale lepiej poddać się Jezusowi on to robi I, super. <laughs> a, znaczy. I ostatnio tu, e, druga Mojżeszowa 23-25. Słuchcie Panu Bogu Waszemu, a On chleb wlep i twoje, wody Twojej, oddala też choroby spośród Ciebie. Kiedy w domu i tę to ten wiec, to on prosto wisi w powietrzu. Od takiego no, w duchu. Także, moi drodzy kochani, i bracia, które słuchają w internecie, i siostry z innych kościołów z innych, nie, nie, nie, nie, nie mówcie, że pastor sobie powiedział, że u niego wiersety w domu, w powietrzu się piszą. Bo mogą wyciągnąć z kontekstu i później zrobić cały film. Teraz moje imię tam, mnie umieścili na nie kilka portali w Polsce. Pa, pastorzy zadzwonili, poprosili tych tam nauczanie, żeby było... Ja mówię, no można, no, ja nie przeciw, chociaż ja nie dążę do tego. no jeśli trzeba, jeśli wy uważacie, że wam to tam, na ich portale, takie znane w Polsce, tam, portal Życie, inny tam też w Warszawie jakieś. ja mówię, że można i oni chcą tam umieszczać, i to jest w bardziej publiczne, rozumiecie, a e, skąd pojawiają się różne sztuczki e, internetu? Ot, ja powiedział teraz, że powiedzmy w moim mieszkaniu wiersze wisi. E, że Bóg oddali wszystkie choroby z mojego domu. Oni mogą, biorą, wyczynają wskazanie. <głos> o czym mówi i uczy pastor Soma. <głos> U niego w domu wieszące wiersety. Wiecie, jak on na głosi? O wieszących wiersetach. <głos> <głos> <głos> Ja to dobrze znam, bo już to przeżyłem różnego rodzaju takich, ja nieznany człowiek, ale my przeżywali różne rzeczy, które znam, takie falszywe oskarżenia. Znikąd. Znikąd. O no i, wow. i I co ciekawe, że tak zrobione wszystko czasami, że ty nie przeciwko temu faktycznie nic nie zrobisz, oprócz tego, żeby stać, mówić się, mówić Boże, pokaż im prawdę i koniec. Bo tak zrobiony, że nie, aż nikomu nie... <laughs> profesjonalnie. No, manifestacje, i, ja, ja dużo o nich nie będę, prawie my już nie za długo skończymy. Manifestacje, to jest przecież staje się, że... E, ja szczerze powiedziać jedną, jedną rzecz powiem. Samo słowo manifestacje... E, mnie też nie zbyt dużo odpowiada. Ja, Nigdy w kościele, oprócz tego, że kiedy jedni ludzie zaczęli to używać, u nas albo w internecie, czy gdzieś, ja tego słowa nie używałem, ani w kazaniach, bo w, w, w ciągu ostatnich dziesięciu, więcej lat wy nie znajdziecie w kazaniach, że ja mówiłem gdzieś o manifestacjach, o manifestacjach. Dla mnie to nie było, bo ja nie zbyt bliski z tym słowem, ale zgadam, że ono nie jest złe, jest normalne, jeśli, choć ono mnie bardziej podoba się niż demonstracja bo demonstracja ma korzenie od demon i dlatego ja... E, ja, ja żartuję, nie nuczę, nie, nie że ja polski język zmieniam. Ładne no, <śmiech> ci prezent, prezent. No, niczego nie prezentujemy, no, tylko, że serce nasze ma być w Bogu. Ale manifestacje to wyrażenie, ja by tak nazwał. Co takie manifestacje? To wyrażenie czegoś, ono się wyraża w czymś. Fizycznie tam manifestuje się, wyraża się coś. Bóg, Bóg jest Słowem. Amen? Bóg jest Słowem. I e, On wyraził siebie w Synu Człowieku. To my teraz przyjęli, my teraz przyjęli, a ktoś tego nie może zrozumieć, jak to, dlaczego Bogu w Synie, w Człowieku, ale On musiał siebie czymś wyrazić, coś nam, żeby, dla tego, żeby do nas dotrzeć na naszym języku, na naszym zrozumieniu, na ludzkim zrozumieniu. Dlatego on został, wcielił się w został człowiekiem. Po temu wyrażanie słowa musi być, ono musi jakoś nieprosto być, e, przy tym ja już w dzisiejszych spotkaniach wam mówiłem, że ja sam nie lubię dosyć dużo hałasu. Ja, tak podejście moje, charakter każdy różny. Ja lubię i szanuję bardzo ludzi, którzy lubią dużo chaosu. Ale ja nie lubię chaosu dużo. No, no roznajdzie mnie tylko. I potem, e, ale s, jeśli słowo, słowo może być w różny sposób głoszone, ponieważ że manifestacja jest niezwiązana e, prawidłowa, znaczy nie, czy nie. Rzeczywiście trzeba badać 100% co się dzieje i jak. Ale przy tym manifestacja, pamiętacie związana nie e, z tym, co jest złe i dobre, tylko a związana z różnorodnością posługi, różny dar to się nazywa. Tak jak mówiłem ja na początku, mówił, nie może nos albo ro, usta, albo ucho zachowywać się jak palec lub kolana. U nich różne funkcje. Kolano ma funkcjonować, żeby biegać e, rano, wieczorem i tak dalej. Żeby no, u nas był bieg y, nisztywny, taki a miękki. No i dla innych rzeczy kolana musi być, kiedy się Siadamy. Amen? Dlatego taki stał był stworzony Bogiem. On ma swoje funkcje. On nie zachowuje się jako ucho. On nie próbuje być okiem. I to nie powinno. A i różnica między tymi wszystkimi członkami nie... No, Bóg nie wyróżnia członków. Dla Boga jest wszystkie ważne. I dla nas każdy jest ważny. Nawet Biblia mówi niewidoczny, te jeszcze bardziej też potrzebny. W ogóle nie ma niepotrzebnego, nawet komórka każda jest potrzebna. Amen. Chora komórka to coś nie tak w zdrowiu już staje się. Prawda takie? Znaczy każda komórka musi być zdrowa i potrzebna. I owszem to chodzi o to, że i to, jeśli chodzi o manifestowanie, ono związane z używaniem daru. A ludzie mówią, zaczynają podważać, to nie tak, to nie. Jeśli w Biblii, to my by podważali całość, całość, wszystko, co się dzieje w ogóle w Biblii. Tam tyle różnych manifestacji, to, to co my nazywamy nazwą. A m, ludzie mówią, nie ma manifestacji, dlaczego tak w kościele? W kościele m, rzeczywiście trzeba widzieć, żeby nie wychodziło to e, za niezdrowe rzeczy, no, za jakieś granice niezdrowego w ogóle. A nie ograniczając ducha świętego. Amen. Bądź swobodny, tak jak Duch prowadzi. O, tak jak prowadzi Duch. On jest Duch, On nie ograniczony ciałem. O, i, ale manifestacje, różne rodzaje zewnętrzne i wewnętrzne. Jest zewnętrzne i jest wewnętrzne manifestacje. Jest wewnętrzne także, a jest zewnętrzne. E, w, tym, w tym musi być nie kontrola Ducha, a przystojność, jak sobie zepsam. Prosto uczyć się tak, żeby widzieć tak, to, to, co nie ograniczając dzieło Ducha Świętego. Amen? O, nie ograniczając. No, Ja nie chciałbym tylko akcentować się na tym, co tam krytycznie ludzie. Jest kilka rzeczy, do których krytycznie. Ale krytyczne mogą być do czegokolwiek. No, Ogólnie ja mogę powiedzieć, że jeśli to w miejscu, gdzie jest głoszone Ewangelia, gdzie ludzie prowadzenie Duchem Bożym i ludzie, się, na, ludzie nawracają zbawienie, dusze się zbawieni, uwalniają się, to e, normalnie, jeśli jest różno, różna manifestacja, może być, różna, różnorodna manifestacja, przejaw, my nazywamy go przejaw ujaw, Ducha Świętego. Przejaw Ducha Świętego. I e, podczas manifestacji mogą wychodzić demony też z ludzi, ponieważ ktoś powie... E, manifestacja to tylko działanie Ducha Świętego. Nie tylko. Ona może być równolegle. Biblijnie to widzimy i mogę udowodnić, że i na, na spotkaniach tak bywa i różnie. Bywa tylko Duch Święty działa i demonów nie ma. Bywa. A bywa także równolegle z kogoś my demony. Rozumiecie? Bo i dlatego manifestacje są różne. Nie, nie podważajcie, że każde zachowanie człowieka nie takie jak e, e, no, w muzeum То значит, если он там заховывался немного не так, что из него демон выходит. Может так он учуял, переживал Духа Святого? Дег... Я не знаю. не бывает, я не ограничивал никогда Бога в том, и э, знаю что то есть нормальный, есть от Бога. Вот. W Biblii jest wiele razy, ja mogę pokazać, gdzie było takie wspólne działanie. Jedno z takich historii dosyć dla Was znane, dlatego ja nie otwieram mięso pisma, prosto ja powiem kto w internecie słucha, mogą otworzyć Biblię i przeczytać. W dziejach apostolskich jest historia, gdzie Ananiasz i Sadwira, takich dwa małżeństwa, to jest małżeństwo, kiedy oni przyszli do Piotra i Ananiasz rozmawiał z Piotrem. Sprawa tam chodziło, o tym, że oni chcieli przynieść dar i e, my widzimy w całości coś poszło nie tak. Wiele ludzi to... Z, e, ja długi czas w życiu byłem zdziwiony i nie dotykałem tego dosyć poważnie. Ja różne objawienia miał, ale nie rozumiałem jednego przez pewien czas, dlaczego upadli byli martwi. Od mnie to interesowało. Poczemu? No, czy by Bóg coś chciał pokazać z tym? Za to, że ludzie ukryli finanse, nikogo się nie zabije a po, po, pierwsze. po drugie w ogóle Bóg nikogo nie zabił to wykluczone, to nie było od Boga to, że nie umarli roz, no. a niektórzy z Was w kościołach ludzie myślą, że to Bóg ich tam umartwił, dlatego że widzicie jak trzeba ksiać to jest takie nieprawda z drugiej strony Piotr jak odpowiada dlaczego Ananiaszu omotał Cię zły duch że okłamałeś Ducha Świętego. Tam jednocześnie i tak już stało się, że te ludzie pozwolili demonom takich opętać i ja Wam powiem tak, że to spowodowało, że przy obecności Bożej to wyszło na jaw, Piotr był w Bogu, w Jezusie. Bo on był apostoł. I oni przyszli przed apostoła, Boża moc tam ujawniła się, ale zabił człowieka Demon. No, no, teraz, bo no, wiecie, pastor, coś nowego. No. Potem lepiej demonów wyganiać, a nie chodzić z nim. Amen. Tam była manifestacja, później przyszła żona, tak samo, tam kościół, który był w obecności Bożej, przyszły przed Apostoła co tam ciekawego. Przyszli przed apostoła i obecność Boża była i nie po temu, że oni upadli. Nigdy nie porównacie tego miejsca pisma, że oni w obecności Bożej upadli i w obecności Bożej śmierć przyszły. W obecności Bożej przychodzi uzdrowienia w całości. Oni nie mogli dopuścić w siebie no. Oni zamknęli serce, rozumiecie? Zamknęli całość. I dlatego upadli martwy na, na tych, wyzionął duch, tam się z nich, no i tak dalej. No. To tylko tak, nie Bóg nam dał śmierć tym ludziom, rozumiecie? Nigdy nikomu nie głościcie, że o, widzicie, co jest, co bywa. No. Oni zatrzymali w sobie nie pieniędzy, zatrzymali złego ducha łot вот w tą częścią Вот и ты же, чтобы Бог так указал человека, что он затримал деньги, миллионы и миллиарды людей затримают деньги, не дай ему Богу. Выбирайте, бы стало так, таких с, <spSovel> <с y <aku shistirı> y <yieldaları> No, a jeśli chodzi o pozytywne strony manifestacji, bo to też manifestacje, to też manifestacje. Jeśli byliby na tym nabożeństwie, oni by też byli prowadzeni w szoku, Co się stało? Wow. No prawda? Kiedy obu po kolei wynoszą, to nie było wyobraźnia, to nie było, e, jak to się powiedzieć, e, to nie było e, e, przypowieść, przypowiednie jakaś, to była realność tam. Fakt. A no, co się tam stało i to, tego nie wyrzucimy z Biblii to jest Prosto pokazane, że jest manifestacja tak tam zamanifestowała no. ale my ja wierzę w pozytywną manifestację w <grytanie> Bożą pozytywną manifestację i manifestacja nie jest związana z tym jak e, bo oskarżenia tym, że manifestacja też tam padają jest od demonów, demony robią po pierwsze, my dalej przy weźmiemy miejsce pisma, gdzie Jezusa tak samo poważnie oskarżali, jak tylko jawniał się Duch Boży w nim. To samo padało. Demona ma. Demona ma. To nie od Boga. Tak by Bóg nie robił. To się nie... I, e... Ale wracając do tego, e... niczego Antybiblijnego wpadania nie ma, bo w Biblii w obecności Bożej stać na nogach nie mogą. Przy tym manifestowaniu we wszystkich kościołach, czy wszyscy padają aż takiej mocy? Nie! Jest ludzie, którzy prosto poddają się, pozwalają więcej dotknąć ich, rozumiecie? Ktoś. A niektórzy podali e, prosto dla uprzejmości e, e, modlącego się. I to też prawda. No. Tak, tak, tak. A jeśli w tym życiu było i tak, a jeśli w tym życiu było i tak, i tak, to bardziej poznawaj Boga, a nie stosuj no, tego. Amen. O. To, to nie jest sprawa do... Ale to, że e, jest manifestacja prawdziwa, która ja mam na wadze. Taka moc chodzi, że stać na nowych nie może. Ja to przeżywałem. Po co mnie przywa, przy podważyć to? Ja znam, że to jest. Znam, że to jest w mocy, jest. Ale kiedy mam się nad, nad ludźmi e, e, rok temu, moje kazanie były skierowane, że u mnie w ogóle było pewien czas, powiedziałem wjeżdżał w, w kościołek, że w jednym wszedł, to ja jesienią, rok temu, jesienią głosił kazanie u nas tutaj. U mnie było tak, że ja byłem zmęczony, że ludzie nie słuchają. A jak przyjeżdżę zaczynają padać, ja mówię, nie, stop. Ja w jednym kościołowie powiedziałem, wy nie będziecie dzisiaj padać nigdy. Słuchajcie, padać to e, po pierwsze tak, jeśli podejmie się duchu się tego, to jest działanie jego znów takie, to można padać. I e, e, możesz nie padać na zdrowie. Ja u mnie czasami bywa tak, że mogę poczuć, że to i nie, nie, nie sprzeciwiam się, a pozwalam mu i coś ze mną Bóg robi tam. Ale to było rzadziej. I kiedy ja nie, nie, nie padam, ja nie próbuję komuś dogodzić też badań. Po prostu normalnie ja szanuję posługi tego. Kiedy ja nie padał i na mnie ożywiło ręce, jak w Biblii, wkładanie rąk, czy e, realne, no biblijne, to ja na swoje życie wziąłem i przyszło na moje życie nie mniej niż odkładam. No. Kiedy ja w ogóle niczego nie poczułem, w sytuacjach byłem takich, który nie poczuł ani mówienia, ani, ani żadnych tych, a po prostu e, wysłuchałem słowa, które przyszło i przyjąłem to z modlitwą, na, w moim życiu jeszcze więcej sprawiło też Bożych dzieł. A było także, bywało także i e, padałem pod mocą Bożą, leżałem e, 3-4 godziny, nie, nie 3, z, no, tam godziny dobrą albo więcej, leżałem A, i jeden zastępca ministra jednego, który czekał na moje spotkanie, on był też na tym spotkaniu, był zdziwiony, dopóki ja tam leżę, <głos> później był zdziwiony, jak rozmawiać ze mną. I, ale to mocno też coś zrobił Bóg z moim życiem w tamtym momencie. Znaczy różnie było. I nie róbmy z tego doktryny. Nie ma doktryny u nas w kościele, Ja powtórzę to publicznie, oficjalnie, żeby wy też znali. U nas nie ma doktryny podania. U nas nie ma tego, żebyśmy zmuszali kogoś do podania. Nie daj Boże. Jeśli coś się robi, to musi być bez żadnej hipokryzji. Amen? Żadnej hipokryzji w kościele być nie może, nie powinno być. Amen? Po prostu, jeśli jest moc, pozwala Bogu działać na, na to. Jeśli on mówi, pookładź się na Bogu, pookładź się. Jeśli on to odpowie, Amen, nie ma takiego, żeby położyć się, pastor położył. Nie daj Boże, nie położesz się, pastor się uraził. Ja nie urażę się w, w ogóle. Nikt nie pada, chwała Bogu, padają na zdrowie. Bo no. no. no. no. tak niech każdy usłyszy. Ale to jest biblijne, to nie jest antybiblijny. To jest Boga manifestowanie różne, no, znowu nie słowo, to niezbyt podróżne. To jest wyrażenie, ducha się taką się wyraża siebie w nasze życie. No, ale po ono różne i także jest dosyć różne. Obtóry od Biblii tam próbują, tego nie ma w Biblii, ludzie nie ma w Biblii. Ja czytałem Jezusa jakoś tak a On plunął tam, nie na człowieka, nie Ja raz modliłem się, szczerze mówiąc. Ot, e, ja raz modliłem się i modliłem się tak gorliwie, no i... prosto takie... E, emocjonalne było. Ja m, nie, nie próbuję tylko emocjonalnie się modlić, ale w tamtym razie było emocjonalnie. Ja modliłem się, tak aż... Hu, podskakiwał mocno i jak czuł i Bożą obecność, jednocześnie to pomodowało i mój emocjonalny stan. I przypadkowo... E, Włóciało u mnie, ja mówię, i tu kawałek maleńki, szliny tak raz i upadł na jedną siostrę. O. I ja szybko wytarł i my z niej porozmawiam, przepraszam cię ci siostrę, mówię, pastorze, nie, nic nie szkodzi. To było raz tylko. Ja wam szczerze powiem, nie pluję na ludzi. <laughs> Ale tam oskarżania o kogoś, że ktoś pluje, ja nie wiem, kto i gdzie pluje. Jezus próbował, pluł, prawda, zrobił e, z plucia błoto i namazał człowiekowi oczy. To było, ja czytałem to w Biblii. Ja nie byłem na takich posługach, kto by tak robił. W moim życiu ja był na różnych, ale na pluciu nie był. Ja znam prostu w Biblii, w internecie oskarżają jakieś plucie. Poznali dmuchanie. Jeśli jest, jest dmuchanie, e, toż dmucha Może mu tak Bóg objawił, rzeczywiście. Ale powiem tak, że jak na początku mówiłem, manifestacja, to tylko wyrażenie daru. Dary różne. Ty nie możesz powiedzieć w nosu, nie wąchaj. No, no, no. No, no, nos Dlatego tak będzie się wyrażać. No. Działanie daru, no, zamiecie. Działanie daru. Jeszcze tak ten dar działa na człowieku i Bóg no. czynić. Wiele czego w Biblii my nie znajdziemy, ale Biblia mówi, że nauczy nas Duch Święty. Prawdę przede wszystkim powiem, że musimy być rozważni. A my rozważni. I czy jest ludzie, którzy mogą udawać badanie? E, mogą. Czy jest i, i, i czasami z kimś zaś się stawało to, to. <śmiech> Nie udawali, my nie specjalnie to robili. A prosto e, nie znali, czy do końca tam było, no, by, bywało z kimś. Bywało u ludzi. Czy mogą ludzie e, jakieś inne rzeczy tam udać? Mogą. Nie osądzajcie ludzi, ale nie, nie, nie róbcie jakichś rzeczy, które im potrzebne też. Amen? O. Uważajcie na to, co robi Duch Święty. Nie ograniczajcie Ducha Świętego. Nigdy nie ograniczajcie. Ja nie na kogo prócz nie, nie, nie, nie, nie próbuję. I my u nas nie ma doktryny podania, ale jeśli Duch Święty to robi, my pozwalamy i u nas, ja oficjalnie mówię. To jest normalnie do tego mamy stosunek. Ale bez czesady też, żeby nie... To nie jest doktryna, kto nie pada, znaczy nie z nami. To jest fałszywa doktryna. To jest fałszywa doktryna. To jest fałszywa doktryna. śmiech, to teraz to, to, to, to, to. nie <gryzanie> Ja wam coś podpowiem. Doszukiwać się od tego, czy śmiech od Boga, nieprzystojność, przesadzanie tego. Ja słuchał, trzech rzeczy. Kiedy my przesadzamy i zamiast na przykład rzeczywiście, żeby e, kiedy, kiedy już trzeba dać miejsce Słowu, musi być porządek pra, Bóg, Boży to jest Bóg przezwości. to jest sprawa pastorów i liderów którzy muszą zadbać o to, żeby był porządek też, amen? O. Które, ale przy tym ograniczać Ducha Świętego, zabronić dzieciom w przedszkolę śmiać się zabrońcie wtedy, prosto wszystkie dzieci napiszcie na przedszkole dzieci zabronione w tej przedszkole śmiać się na wieki po drugie e, śmiech to po w kościołach pozwalali mówią płakać ci wolno, a nie śmiejsze? Płacz i śmiech to jest dwie podobne rzeczy. Wyrażenie twojej emocji i twojej duszy. Rozumiecie? Jeśli duch cię dotyka i ty się, no co ja mogę zrobić? A jeśli duch cię dotyka i ty płaczesz, co ja mogę zrobić? Nie płacz tutaj. Przestań. Przestań ci płakać. Nie od Boga. Gdzie w Biblii że płakali cały czas? Gdzie tu ci na bożeństwo? Co to jest? jeśli duch mnie dotyka, kto mnie zabroni płakać. Ja na jednym nabożeństwie przepłakał cały czas, ale wtedy nie głosiłem. To nie było, nie ja prowadziłem nabożeństwo. Jeśli by ja głosiłem, ja znam, że duch Boży nie powiedziałby głosić słowo. I ja bym powiedział, syn trzeba i głosić słowo. A my, Rzeczywiście musi być porządek i prostu no, rozumiecie o co tu chodzi. Ale przyjmujcie ducha, ducha Bożego w całości. Tak jak Pismo opowiada, albo uznacie drzewo w całości zdrowe, jeśli korzenie jest zdrowe, albo wtedy nie uznawacie. Bo tylko tak nie można uznać, że korzenie jest dobre, ale coś tu w ogóle nie gra. Ro rozważać warto, patrzeć na owoce. Warto rzeczywiście. Ot. Ot. Nie zabraniać dzieciom światła i koniec. Ot. Ale dla mnie w ogóle to nie jest. Sprawą. czy jeśli w kościele jest objawia się śmiech, e, ja nigdy nie rozmawiam. Tak, Od... Bóg, nie Bóg. Posłuchajcie, e, e, e, jest tematy, które się za Jezusem A nas Nie ma doktryny w kościele wywoływać kogoś śmiech specjalny, bo w ogóle to jest z to jest, to jest, to jest brów, no, czego to robić? Albo wywoływać, płacz z kogoś, z kogoś znaczy, ale ja znam, że kiedy śmiech jest, czasami e, w tym momencie nie, nie ogranicza ludzi, raz śmieją się większość ludzi. No, no co? Wtedy się? Ja wam ci powiem coś. Ja znowu byłam spotkanie, kiedy część ludzi śmiała się większość. A u mnie, to no w ogóle, no, co mnie do ja Święty nie dotyka? No. Co znaczy? A po prostu mnie dotykał inaczej. Ja nie, nie... я вот не я вот нормально. Ты тоже, ты за А, ты тоже делаешь. Мы 14 нас дружим, нас кем-то есть, мы не шмеемся. Я же не но мы в тем самым духе, разумеешь? Вот мы в самым дух, сам дух. есть. Но кто еще смеет? Благодарю Богу! У меня сейчас немного овощей, я не пробую. У меня нормально. Я, я, ale, и то, и другие. А то, и другие. Вот сейчас вот. Одни смеются и две жеки есть. Но то есть одна Божья жека. Амен. Выражение два разных. Выражение, выражение его эмоций наших. Нынешних. Два разных. Но Бог тен сам. Я погодя сейчас. Braćmi, którzy mówili o trzyzwieniu, żeby nie zrobić tą doktryną, żeby oni mówili, że gdzieś rzeczywiście zaczęli śmiech przesadzać, że e, robili, spod, mogą robić spotkania dla śmiechu. My nie takiego, wy nie znajdziecie, To nie nasz Kościół. My nie robimy takich rzeczy. My poddajemy się Duchu świętym, kiedy On prowadzi nas. Amen? Ale chcemy każdym razem być im prowadzonym tak, jak On prowadzi. A przede wszystkim On we wszystkim, gdzie Wy z Bożym idziecie, będzie centralną rzeczą to Jego Słowo. Amen? Zawsze. Słowo. Tam, gdzie Słowo objawia się duch, to jest normalne. Bez przesady, ale wtedy jest porządek. Wtedy jest porządek. Co? A. Powstał nagle, apostolowie, ja napisano w Dziejach Apostolskich, powstał nagle z nieba,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 ja Bogu dziękuję za jego za Bożą mądrość, to jest, Boża mądrość przewyższa wszystko. Wtedy, kiedy to opisano, chwała Bogu, nie było wideokamery jeszcze. Jeśli by nagrali ognie na ludziach, każdemu osobno, a to mu przynośnia, to nie przynośnia, to jest realność, że Duch Święty stąpił po pierwsze ponadnaturalny szum przyszedł, ponadnaturalny, po drugie wiatr poczuli ponadnaturalny i od tutaj wiatry szli, okna zamknięte, a on tam pojawiał się, gwałtowny, znaczy gwałtowny to jak burza, wśród sali, w której skąd może się burza, pojawia się wszystko zamknięte появилась буржа, гвалтовый ветер. то буржа, и то не был чихий, то был гвалтовый. Как хуже, ветер гвалтовый, в котором фрезура вот так, то не Ну Я не про же смешать, вы же его замечаете? Не дай бог. Я только говорю вам о том, что... Же... To, co jest napisane. I ktoś mi mówi, nie było manifestacji. Nie, nie można, nie było manifestacji. znaczy jeśli nie było to jak ty e, pozwolisz, żeby Duch Święty przyszedł? Jak on musi przychodzić? Rozkazu, dlatego rozkazują Duchu Świętego, jak on ma przyjść. Mówi, nie chcecie te medzianie, nie, nie siadaj tu, nie rób tego, nie daj Boże to, nie zrób tego. Bez przesady. Bez przesady, w drugą stronę przesady, kiedy zaczynamy z tego robić doktryny, że jeśli że nie było, znaczy w ogóle tam coś to. A co nie śmiałeś, się w ogóle. A co dzisiaj nikt nie płaka na nabożeństwo, nie. O, mój Jaka przesada na nabożeństwie, na spotkaniu, z którym centralną rzeczą jest słowo Boże. W nim objawia się Jezus Chrystus. A to manifestacje to jest dzieło Jego. Napełnienie zostali wszyscy Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddał. A post, dzieje apostołskie 4.31, gdy skończyli modlitwę, zaczęło się miejsce. Zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. I na pewno nie zostali wszyscy Duchem Świętym. I głosili, co to powoduje? Zazwyczaj to powoduje prawdziwy, dobry owoc. Oni, za, oni głosili później Słowo Boże z odwagą. Amen? Amen. Duch Święty przychodzi, on nie prosto Cię napawa jakimiś tam mrówami tam tym. On przychodzi dlatego, żeby Ty miał moc Ducha Świętego nad sobą. Amen? dla głoszenia Ewangelii, dla świadczenia swoim bliskim, dlatego, żeby twoja rodzina zbawiała się i twoje otoczenie, dlatego, żeby w pracy byłeś w mocy Ducha Bożego i w każdej sprawie. Amen? O, tylko dlatego On także przychodzi. I potem, kiedy e, e, oni tam wstali, oni modlili się, ja też sobie mówię, ci, którzy mówią, nie było tego, manifestacji, nie manifestacje Ja mówię, trzeba Was tam, na tą modlitwę. To nie było znaczy takie wyobrażenia, trzęsienia takie. I potrąciło to trzęsienie, używane słowo, ja zbadałem w hebrajskim, tam z greckim, że używane słowo to było poważne trzęsienie ziemi, ale nie było to żywioł. Rozumiecie, żywioł, że tam gdzieś stało się trzęsienie w Rumunii i do Polski doszło. To nie o to chodzi. No. To, to nie było to, ale to było ponadnaturalne, że trączyła, trączyła się podłoga, re, re, ale z, bez udziału natury, rozumiecie? Bez, bez udziału natury, bo to było bezpośrednio od Boga. Bóg tak stworzył w tej atmosferze. I oni okazali się w tym trzęsieniu i ten sposób Duch Święty im objawił się, rozumiecie? Faktycznie w takiej manifestacji to było jego wyrażenie siebie. Dla niektórych, jeśli by Bóg wyraził siebie do końca, to ktoś mówi, że do końca, tak jak ty jest, nie mnie się. No to dobrze, pragnijcie Boga. Ale rzeczywiście Bóg zapowiedział Mojżeszowi, ty nie możesz widzieć mnie do końca, bo umrzesz. Natychmiast. Nikt, Biblia mówi, nie może, nie może widzieć oblicza Boga w twarzą w twarz, bo umrze. Ale ty możesz widzieć w twarzą w twarz Ducha się. to bezpieczne. On nigdy nie wyrządzi krzywdy. Ale jeśli całość Boga ty był wiedział Twarz, to nie został się życiu. Dlatego On ostrożnie stoi. On w swoich manifestacjach ostrożny, ale jeśli on troszeczkę więcej dźwignie palcem, to... <grywa> <Mały>. <grywa> Przy tym ja powiem, że on nie narzuca się. On rzeczywiście jest inteligentny, on nie narzuca się. On nie mówi, ja zmuszę was. Ja mówię, te społeczności Kościoła, które których ja byłem, jest, gdzie nie przyjmują tego, ale ja tam głoszę. Nie zapraszali, oni, nie, oni w ogóle wszystko odrzucają. No ja znam, że oni troszeczkę w pewnych. Ale przy tym oni otwarci na słowo i ja mówię, ja was, oni mam pastę, my cieszymy, kochamy. Ja znam, że oni mniej otwarte na to. Oni dla... Ni, ni, ni, te ludzie nie mniej ważni dla Bogu. Każdy z nas, oni nawet... Każdy z nas musi... Nas nie wywyższa żaden dar. Amen? Żaden dar. Nie, nie. Oni, każdy z nas, czy nie ważną sprawę. I te ludzie, które nie, nie, nie, nie, nie przeżywają tych różnych manifestacji, oni nie mniej ważniejszy rolę mają i cenność w Bogu i służenie ich nie, nie mniej ważniejsze. Amen? My nie ograniczamy w tym. No, ktoś nie wierzy w to. No, no. Jeśli e, ja mówię e, w społeczności e, postawić stronę charakterną e, głoszeń, która to zabranie, to jej nie będzie on objawić. O to, co chodzi. On nie pojawia się na siły. Rozumiecie? On nie pojawia się tak, że on on pojawia się, jeśli mu pozwalają. Jeśli otwarte słowo wiary. Oto w Biblii. Ci, którzy pozwolili. On do nich przychodził w ten sposób. Tomasz powiedział, ja w ogóle, nie, dopóki ja to i nie tam, dopóki. U, u, u. I on mówi, że daj mu ręce. Boże palce. No. A komuś to nie było? Kto się tak chodził w takiej obecności i mówił, wow, Boże, dostrzegam cię. Amen. O. A komuś potrzebne palce wykładać. No. I potem, a on na siłę niby był święty, on nigdy na siłę nie robi tego i Ja powtórzę, i wy możecie znać bracie i siostry, żeby ludzie byli właściwie oczyni, to słyszę nas w internecie w innych kościołach tam naszych, żeby u nas nie ma zmuszania do tego, nie, my niczego z tym nie robimy, doktry i jakichś pod, to nie jest podstawy naszej wiary w ogóle. Wszystkie manifestacje to nie podstawa wiary. Amen. Podstawą wiary jest Jezus Chrystus. Żadnej podstawy tam być nie może. My nie, ta prosto nie może być... Tylko Pan Jezus Chrystus jest korzeniem. Tyle. Jeśli pozwoli Bóg i powie, że znikną wszystkie manifestacje, to i to. No cóż, jeszcze, to wola Boże. Dobrze. Ważne, żeby korzenie zostało. Amen. Ale przy tym, e, dlaczego manifestacje tam i te inne, inne tam znaki, cuda i uzdrowienia? Dlatego, żeby i my, i my, my mogli skutecznie nieść w O to co chodzi. Skut dla skuteczności rozpowszechnienia słowa Bożego. Kiedy ludzie uzdrawiani byli, to inni nawracali się i byli uzdrawiani też tam. Amen? I to nie jest, powtórzę, jak niektórzy tam oskarżają, sztuką wodzenia. To jest prawdą biblijną. uzdrowienia i Boże manifestacje także. Tylko Boże, przez tych, którzy w Bogu, realnie, o, no, śmiech, różne to wyrażanie siebie, od. No ja nie będę dalej wdawać się, bo to może tam dużo różnych tam rzeczy i rzeczywiście, że w kościołach mogą być tam, nie ja znam, że oskarżają o szczekanie tam, szczek... może ktoś z was czytał jakieś tam artykuły, czy słuchał kogoś, ja nie w spotkania, gdzie szczekają, szczekają się, szczekają, no, ale prawdopodobnie moim zdaniem, jeśli tam e, demon ja że wam mówię, że bywa, że Gdzieś na takich spotkaniach mogą i demony wychodzić też z ludzi wraz z manifestacją Ducha Świętego. W Biblii to było. I Duch Święty działa, i demoni wyskakują i wychodzą. Rozumiecie? A oni wychodzą z różnymi krzykami i mogą wydawać różne. Ale to nie oznacza, że jeśli ktoś czeka powiedzieć demon wyżyty na zdrowie i to już kobieta, siostra, brat czy kto inny. Amen? To nie, nie, nie stawiacie nigdy tych etykietów. Ale specjalnie czegoś, się czekać? Ja, ja, ja nie wiem, bo tam jest jakieś... Ja takiego nie słyszałem. Śmiech to jest naturalny, dla dzieci. Śmiech, śmiech dla dzieci i dla dorosłych. Ale jest śmiech od... No, jest śmiech prosto od humoru jakiegoś. Śmiech od... No, tam, słyszę jakąś program czy tam... Natalia no, nie lubi te programy. A ja kiedyś dużo ich patrzyłem. A od wielu lat też ich nie było. No na mnie, wpłynęła na mnie. Ja żartuję, ja nie dużo ich patrzyłem, ale ja mógł oglądać, ja, żeby poprawić się nastrój, mógł oglądać w program, gdzie jakieś śmieszne rzeczy mówią, ja też. Chociaż mnie to nieśmieszne, że ja później to jest głupie jakieś. oni nie głupie I wtedy ja zacząłem wyłaścić, to już nie, mówię, nie będę tego słuchać, bo tam głupstwo mówią. No, no w sumie... Ale troszeczkę tak posłuchajcie z humorem ja mogę coś. No poprawia to znaczy tylko je, taki wewnętrzny ten strój, tam. O, I jeszcze ja robię humor chrześcijański, też on też jest. A jeszcze ja lubię żydowski humoru. oni bardzo, bardzo dużo humoru takiego, bo można z nimi pośmiać. że ci umieją żartować, znaczy tam nad sobą, nad, i, To jest też fajne. O, o, i, i ot, e, oni, e, oni byli, zaczęsło się tam miejsce, to też manifestacje, zaczęsło się miejsce, na którym byli zebrani. A dzieje Apostolskie 535, jeżeli Piotr Ananiaś, czym to, bo to, ano, ja to już wam mówiłem, nie będę nawet to czytał. Ananiaś, ta sytuacja tam też manifestacja była, jeśli my tam byliby. Tam, to tam była manifestacja takiego działania, tam przebywał Duch i co się stało z tymi ludźmi później, no, które tam byli. Bo, potem e, dzieje apostolskie 8, 6, 7, ludzie zawsze, tylko kilka miejsc pisma, ja ich nie specjalnie wybierałem, ale wziąłem dla zrozumienia tylko. I czytajcie całość pisma, amen? Lepiej zawsze przebywać w pismie i w całych kontekstach itd. Tak nigdy nie mylić, że pastor wziął to specjalnie, żeby coś, ja tylko wziął dla przykładu. Amen? a Amen? I ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił. Filip mi się podobał. A gdy go słyszeli i widzieli cuda, który czynił, albowiem duchy nieczysty wychodzili z wielkim krzychem, z krzykiem, z wielu. I to nie było skromne, no ciche, ale z wielkim krzykiem. Rozumiecie? Z wielkim krzykiem. A on mógł różny być. Różne, oni o nich no. Z wielkim krzykiem wychodzili. Tylko, że kiedy chwalimy Boga, ja wątpię, że ktoś, kto głośnie chwali Boga, że to demony. To jest prawdziwa chwała bo no, uwielbienie Boże. Amen? No serce Twoje w porządku. Ty uwielbiasz Boga. A było, że człowiek, który może i tam sposobowania się, ale to jest, od razu widać, to podobno staje się jakąś manifestacją. No. Duchy nieczyste wychodzili z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. A w dziewiątym rozdziale psa, i stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba do opału, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego, Saul, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, Panie? A on, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstali do miasta, tamci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli i oni mieli Głos bowiem słyszeli, a nikogo nie widzieli, Czyli ta manifestacja w tym, że wyobraźcie, głos jawny się im był. Paweł widział to, co objawiło się. Anio objawił się i realnie w duszy Święty no, objawił się. Jezus powiedział jestem. Ale oni nie widzieli, a słyszeli. Słyszeli. To było słyszeć, słychać. To też manifestacja, rozumiecie? To też manifestacja. I e, jeszcze wiele razy możemy i w Ewangeliach, i w różnych księgach Nowego Testamentu, i w tych dziełach apostolskich widzieć, jak ludzie wstawali z, z, z martwych. Tak, pamiętacie? Wstawali. Kiedy ludzie wstawali, no, kiedy wskrzeszali z martwych, ja nie myślę, że była tam taka skromna, no, no fajnie, że jesteś, na no, w rance. <głos> <głos> Trzeba być było wśród tych ludzi w tym momencie, <głos> to tam co tam się działo. Po drugie, tam gdzie manifestacja jest od Boga, to tam jest Boży, rzeczywiście. i Inaczej być tak nie może. Amen? Ludzie nie wskręczają innych zmartwychw, to jest to, to wykluczone. A manifestacja, kiedy e, Ludzie wskakiwali, w Biblii możecie to przeczytać, jak chromy, które byli, jeśli by ktoś z roz... was, chwała Bogu, żeby zdrowi jeszcze... ktoś był wiele lat, od do dzieciństwa, od urodzenia, e... był sparaliżowany, lub chromy i nagle się wyprostował od urodzenia, nigdy nie znał, co takie normalne życie chodzi i stał całkowicie zdrowy i tańczył, to jak by mu zabranicie? A tam było. Aleluja, Panie! I kto mu zabraniał? Czy to nie jest manifestacja? No i tylko, że powtarzam, jest normalny porządek, jest Słowo Boże zawsze w jest Jezusa wszystkiego. Amen. Nie, nie warto oskarżyć to, te przyjawnienia w duchu, jak on działa. W uzdrowieniach też. No. Tam widzimy na ulicach też chwały Bożej. Ja mam przekonanie. Im bardziej to Chodzi teraz, tym bardziej nasile się jakaś opozycja. Ale ja to nie, nie, nie mówię. No, to, to, My już pokonali wszystko. Ja już to w życiu przechodziłem i dalej. A zobaczcie, chwała Boże wyjdzie na ulicę. Ona jest w Biblii. Ale dla wielu to jest nowe opowiedzenie. No, ja nie przychodzę z nowym super objęłem ja Biblijny. Chwała Boże przybywała na ulicę. Chwała Boże przyłowała także aż cień przechodzącego Łukasza czy Piotra. Amen? Amen. Amen? To jest Boże Chwała. I ona tam działa, a nie prosto, wewnątrz kościoła, na ulicy. Na ulicy. Idziesz do pracy, idziesz z pracy do koleżanki z koleżanką Pierrzchwały i chwała, chwała Boga tam schodzi i na jej rodzinę się nawraca. Tak. Amen? Amen? No tak, tak to jest. No. Halleluja. To było w Biblii. W Biblii, w więzieniach ludzie nawracali. A jak? Jeszcze nie zdążyli wtedy powołać więzienny więziennym który które my też w Kościele chcemy powołać, no, żeby było u nas. Ja kiedyś służyłem ten czas w takim służeniem liderem tam. No, chodziłem do więzienia. To było dawno. To jedna z pierwszych moich służb, usługiwań takie było. Ale wtedy oni nie zdążyli jeszcze powołać więzienną służbę, żeby chodzić do więzienia. Zakładać kościoły tam, czy głosić więźniom, no, rozumiem? nie było misji takiej. A co się stawało? Chwale Bożej, jednego razu trafił tam Piotr, drugiego razu tam kto tam Paweł z tym z, z przyjacielem swoim razem. I obu razu pamiętacie, jaka ta manifestacja była? ściany rozpadało się, kajdany spadali z wielu ze wszystkich, które więźnią, Pamiętacie? I co oni? Oni przeżywali moc Bożą, bo obecność Bożą. Chwała Boże przyszła. Nawet stróż więziemy mówi do domu, od idziemy do mojego domu. Nakarmiły ich, cały jego dom przyjął Jezusa. Chwała Boże stąpiła i byli ostrzeni wszyscy. Amen? No, jak, jakby, jak bez manifestacji? To jest manifestacja. Manifestacja to nie to, co my chcemy jako ludzie siebie pokazać. To jest nieprawda. To jest wtedy falsz. Jeśli my prosto, znacie, coś z siebie próbujemy jakoś udać. Nie, nie cherezy i te hipokryzji w kościele nie powinno być. Amen. W Bożym domu nie powinno być. Ale Boża prawda. Ale Boża prawda. No w teatrze można grać, tam ale tam nie hipokryzja, tam prosto sztuka. Jeśli chrześcijański teatr to sztuka. Amen, to sztuka. I i od potem e, my widzimy to w Biblii, to jest jest, i po to podważać? Prosto przystojność i właściwość tego ma być, my musimy do każdej rzeczy podchodzić, na pod... no słowo ma być centrum, a nie słowo ani... Biblia nie dana, żeby nam e, ograniczyć ducha i powiedzieć, Duchu Święty, zachowuj się, jak my ci powiemy. Bo, bo w ogóle. A on mówi, to wy zachowujcie się tak, jak ja chcę. Ale na podstawie słowa może, amen, tu jest centrum jego tu w Słowie jest centrum jego. W Starym Testamencie czytam, że kapłani po nie mogli stawać na nogach, ale Stary Testament w tym różni się od Nowego tym, że Duch Święty nie stąpił tak, jak on przyszedł w Nowym Testamencie. To było inne, bo on przybywał tylko tak jak e, e, no, na królach, na prorokach, pamiętacie? ale narodu ludziom nie był dany. Ale przez Jezusa każdy go przyjmuje. Jezus Chrystus dał nam ten dar Ducha Świętego. Amen? O. I Kościół obdarzony tym darem albo wyznać drzewo zdrowe i jego całość to może te ludzie, które nas narzekają, to podważają, znaczy wszystko. I ja znam bardzo niektórych ludzi nieutwierdzonych w Jezusie, nieutwierdzonych w korzeniach. Posłuchali parę nauk, nie odniosły. ja mówię, po czemu tak stać? Bo to może prosta oskarżycie, i mu wystarczy, ma jakiego ziarenka. I bo korzeni nie ma. Kościół musi mieć korzenie w Jezusie Chrystusie. Paweł mówi, że e, tyle podważali, tyle takich e, różnych przygód było z nimi, znacie? Z nimi. Niesamowicie ile było przygod z Pawłem stawało się. On tylko częściej podał. Jeśli bo on wszystko pisał w ogóle. co było. Ale on mówi e, wiem, kogo uwierzyłem. Amen? On mówi, ja wiem i jestem pewien, kogo uwierzyłem. apostoł Paweł. I Ty był zawsze pewien, ja wiem, kogo uwierzyłem. Mój Kościół u nas nie ma doktryny, znamy, że Kościół jest, e, Kościół zbawia, nie daj Bóg, tak nie My nie każdy kto słyszy z innych Kościołów, Kościół nie zbawia człowieka, a Kościół jest, e, to jest organizm, to jest organizm, ważne. W jednej strony Kościół jest opisany jako niewiasta, no, która przygotowuje się dla Pana. Amen. Z drugiej strony kościół to Boże narzędzie dla e, e, ewangelii królestwa, które żeby przynosić na ten świat. Kiedy mówi o tym, że świat oczekuje objawienia syna Bożego, to ono ze zdrowego kościoła idzie. Amen. Ze zdrowego Bożego kościoła idzie. Вот. I, i potem, ale nie obrażajmy jej nie drugich i nie, wa, nie warto e, podważać pewne rzeczy, które realnie jest od Boga, realnie jest od Boga. Metody Ostatnie ja mówię, metody usługiwania oni związane z darem. Metody, bo, bo były, ja mówiłem manifestacje i niektóre z nich, niektóre, bo ich może być, oni mogą być różne. Ja nie znam wszystkich. Nie, nie, nie znam. No, nie znam wszystkich. Było spotkaniach, na których e, Bóg dotyka. E, sióstr, częściej sióstr, e, oni bardziej może odwarci, na no to, braci nie wiedziałem dużo, ale sióstr, które wychodzą do przodu i tańczą na każdym nabożeństwie, przy uwielbieniu, po prostu oni tańczą, e, przed Bogiem tak tańczą, no jak powiedzieć, jakieś tańce, żydowskie tańce różne, tam, no takie, i, i, i co by powiedział, że gdzie w Biblii bo widzimy, że ktoś tańczy tam no, w Nowym Testamencie w taki sposób. Nie, my tam nie widzimy tego. Prosto jeśli Duch Święty ich dotyka i oni tak wyrażają w tańcu swoje, to przy... a przystojność tym, że kiedy przychodzi Słowo Boże głosić, to oni odchodzą i siadają w czezłym duchu. Amen? O to co tu chodzi. I tylko musi być właściwy porządek. Nie, nie, nie ograniczajmy ducha i nie robimy z tego różnych doktryn albo jakichś tam niewłaściwych rzeczy a metody to, e, to jest to przez co no, przez różne sposoby, czy metody przez które działa Bóg, Bóg e, przez człowieka przez skaznodzień, przez twoje życie bo to znów takie metody związane z darami to według daru który na, na to, no, działa na twoim życiu według daru, który działa na twoim życiu Ot. i e, e, e, w każdym w pierwszym listu koryntian Koryntian 12,7 1 Koryntian 12,7 12, no W każdym, a w każdym Różnie przejawia się duch Ko wspólnemu pożytkowi Jeden bowiem otrzymuje Przez ducha mowę mądrości Drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy Inny Już zaraz kończymy jeszcze sekundę waszej uwagi ja tylko, Inny wiary w tym samym duchu Inny dar zdrawiania w tym samym duchu jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozluźniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególne jak chce. И действие даров на казнодействиях, на пасторах, на людей, на, на евангелистах, на услугующих и на каждом из нас может быть разным. Вдруг этого даром, который есть, дар. Пророк, он дар пророка, чаще связанный с устами. И когда научим в школе, то это устный дар, с устами, пророковым устами, так? Але с другой стороны, я нахожу пророка, который пришел и э, какие то э, Ekwilibrystykę robi. Nie po polsku nie ma takiego słowa. Robi takie pasy, zdejmuje, Piotr, a Pawła. I dosyć dziwne zachowanie. Ale prorok Bóg tak go użył, przez to, że on powiedział, jeśli ja przyjdę na nabożeństwo, wyobraź sobie. Dzisiaj nie nagrywane na wideo, dobrze, że nie, nie. nie ale. Zdejmuje pas i podchodzę do Łukasza Łukasz daje rękę, rękę drugą szybko, drugą rękę. Tak, i związujemy rękę moim pasem. W Biblii, w Dzienjach Apostolskich. Wow! Cały program można zrobić? O niego. Zobaczcie co posługuje się pasami, związuje ręce ludziom. A on ręce, Paweł, on związał, Paweł, zdjął się, rozumiecie? Ja mówię, co za paskami posługiwać się? Chodziło o to, że tak wyrażał się dar proroka, tam chociaż to ustny dar, rozumiecie? W tamtym momencie on wizualnie przyszedł, pokazał. Pójdź, Paweł mówił, pójdziesz tam, czy zwiążą no, zrobią z tobą to i to. Rozumiecie? Tak Bóg pokazał. Dzisiaj by to powiedzieli nie od Boga, to co oni w ogóle, co oni wyrabiają tutaj? Co oni tam wyrabiają w Kościele? Ja nie mówię, że dzienne zachowania muszą tylko zaistnieć w Kościele. Nie powinno to. Dlaczego? Ale jeśli od Boga, pozwólcie do Bożemu działać. Amen? Ja tylko wam pokazał trochę, bo nie mamy czasu, mamy skończyć. Ja bym mógł wiele czego o tym powiedzieć. I nie warto oskarżać dar Boży. Powiedz, nie warto oskarżać dar Boży. Nie I metody są różne. Napisano, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi aby otrzymali Ducha Świętego na nikogo bowiem z nich. Nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzenie w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i Bóg to Jezusie. Się wtedy, uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana i znowu rzekł do, do nich Jezus, pokój wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tknął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. В оригинале, я подчеркнул, чтобы не мылить а реальность была так, же он мощно дмухнул, вдохнул. дхнул, как он по-развитить? он открывал уста, и он был реально в челе. Вы понимаете, он не... Он то был по смертвости, но он был в челе. Он даже давал свое чало доткнуть, что ему, ну, там, домашнее. Вот, и он реально в челе, он говорит... Ja tak nie próbuję, to nie, nie, nie widzę, że tak Boży Duch prowadzi mnie, ale ja znam niektórych, których tak prowadzi rzadziej. Kopijować pastorom nikogo nie trzeba i żeby, że jeśli, bo jeden dmucha i moc Boża ujawni się, a sto innych dmuchają i żadnej mocy przez to nie ujawni się, bo niech inny da. Im inaczej szukać i poruszać po, po się z Bogiem. Amen? Amen. Ot. Ale ja słyszałem tam w ogóle dmuchnąć То есть херезия, страшные женщины, укрыжевать что-то и настос. Ну, <laughs> я говорю, нет, ну еще ну, у меня было пару раз, я дмухал, ну, потому уже эмоция моя такая была, эмоция, конечно, ну. И не расскажете у пастора, что пастор в микрофон. Я слышал, в интернете написано, дмухание микрофон, не от Бога. Чего вам дописать, микрофон тоже не от Бога. <laughs> Бо я его не было. Не to by nie działać. Ja na dziewięć, ja na dziewięć, Po tych słowach splunął na ziemię i ze szliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy. No to miejsce pismo wszyscy znają. Ja nie chcę z żadnych miejsc pismo czynić czegoś tam, udowodnianie czegoś. Niczo. Nie pluć na ludzi, to prawda. Nie zachowujcie się tak. Ja nie znam, żeby z plucie kogoś uzdrawiali. Ja takiego nie znam. Ale tam ktoś oskarża gdzieś, że płucie jest. Ja nie pliuł, oprócz tego tej kobiety, przez którą z, z, z, przypadkowo, kiedy modliłem się, wyszła ślina, ja przeprosiłem wtedy. I to nie było związane z darem duchowym, prosto było emocjonalnie. Bywało, że was przypadkowo gdzieś tak spadło. Ja staram się e, być tym, no... E, ale no czasami było, kiedy... No, e, przypadkowo, no to... I... To, Pliu to, to, to, to, to, to, <laughs> ale dziwnie, ja nie słyszałem. Nawet ja nie spotkałem tych. Może tam ktoś jest, który tak głosi, ale ja takich nie znam. My nie związany z żadnymi ruchami takimi podobnymi, kto e, e, przesadza w różnych dziwactwach. Ja nic takiego nie znam. Musimy być w korzeniu Jezusa. Zaraz już tu kończę. I którzy e, przybywa, przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo, bowiem z nich nie było jeszcze wstąpią. Wtedy... E, bo byli tylko ochrzeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali, wkładali na nich ręce, oni otrzymywali Ducha Świętego. I ostatnie. W cudach i znakach i innych języków. Po pierwsze jest dar czynienia cudów. Jeśli by nie było czynienia cudów, nie ma i daru. W Biblii jest dar. niemu ma uważnie czytamy, nie w jednym miejscu Pisma. Jest dar czynienia cudów. To nie czarowni, nie ja żaden ten. On e, częściej przybywał na apostołach i na innych ludziach. Bóg objawia ten dar, dar czynienia cudów. To nie człowiek, który na swoją wolę czyni, co chce. Mówi, zawsze przyjdzie, zawołacie mnie, ja przyjdę. E, żaden dar nie działa na zamówienie. O tak się rozumie. Jeśli prorok, my zamawiamy, cię przyjść i dawaj, dawaj, dawaj. To nieprawda. Jeśli go Bóg posłał, on idzie. Jeśli nie posłał, siedzi tam, gdzie mu trzeba siedzieć. Amen. O tak dam, tak samo dalej cuda, cuda znaków oni nie na zamówienie jeśli jest Boża atmosfera i Bóg to czyni, chwała Bogu amen cuda różne bywają, cuda bywają w domu cuda pomnożenia, ludzi dostrzegają spotykamy ludzi z różnymi cudami finansowymi, różnymi ostatnio nam dużo potrzebno cuda finansowe bo nie nas nie stać się no nie ma, jak my potrzebowali uzupełnienia finansowego po konferencji, to, to... Cuda, się, no, żeby konto napełniło się, e, e, nie było. Ale z innych źródeł Bóg dał możliwość też tam coś uzupełnić z inaczej, od naturalnym, no w swój sposób. Nie był to cud, że w jeden moment przyszły wszystkie sumy, znaczy tak jakby, a u niektórych ja słyszał na tym tygodniu cudowne finansowe cuda. Ludzie było, także im ktoś tam z finansami cudownie stało się cudem. Przyszli finanse, nie od człowieka, prosto cudownie no przez człowieka, ale e, znaczy nie było tak, że to, to jawny cud i cuda jest cuda od Boga i cuda i znaki ale cuda i znaki nie jest przyczyną zbawienia znów takie a żadne. i także języki o których ktoś w internecie mówi, że e, e, języki już to, to, to języki duchowe od Boga oni, oni jest w Biblii Paweł, apostoł mówi, że pragnę, żeby większość w Koryntian, on naucza w 14 rozdziale, większość mówili językami. Rozumie, kiedy on mówi większość, on też rozumiał, że nie wszyscy będą od razu mówić. Rozumiecie? Bo temu Duch Boży nie zmusza na swój dar. I że my mówimy, że człowiek nie mówi językami, znaczy z nim już coś nie tak. Nieprawda. Możesz mówić, możesz no, lepiej, on mówi lepiej, żeby mówili, większość z Was lepiej, żeby mówili. I potem, a, a, także, a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli, w imieniu moim demoni wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Oni zaś poszli i wszędzie kazali. A Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu szyły. A chociaż tyle, tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego. A, gdy, gdy, gdy ty, a przez ręce Apostolów działo się wiele wśród ludu, wiele cudów, znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w Salomonowym. A kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który e, zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i dziewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został szczony trzymał się Filipa. A widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu Ludzie nawracają także, kiedy cuda i znaki stają się. Jest nawrócenie ludzi. W Biblii to jest. I Ostatni Bóg ust, e, ustanowił kościele, najpierw apostol, potem proroków, e, nauczycieli, następnie e, moc czynienia cudów. Jeśli by to nie było, On by tu nie podawał ten, to, tego nam. Amen? Wykreślono by było to. E, potem da, dary uzdrowienia, niesienie pomocy, kierowania, różne języki. Jeszcze by nie było różnych języków, On by nie podawał cały czas Biblii, że oni jest. I ty i mi, oni dany Tobie. Ja Tobie teraz nie udowadniam, że oni jest. Ty ich masz. Ale te, tylko mówię na, na to, że jest to od Boga. Ono jest biblijne. Amen? Amen. O, I napisano przedostaniczne. A ja, ja, ja na 20 mówię, i wiele innych cudów, to jest ważny miejsce. i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są wpisane w tej księdze. Te zaś są wpisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, abyście wierząc mieli żywot i w imieniu Jego. Tu, tam ten werset, ja bym wszystkim polecił na pamięć, na szkole i w ogóle. Zrozumiecie, tu jest całość pokazana, że w Biblii nie napisane o wszystkich tych rzeczy, które się dzieją. Amen. Tylko te, które tam podane, żeby jako przykład nam dać. I potem on powiedział, że e, powiedziałem wam to, dlaczego to pokazuję. On mówi, żeby uwierzyli. Amen? Bo niektórzy jest rodzaj nasz... Niektórzy wierzą prosto na słowo, a niektórym trzeba wiedzieć. I tak żyje większe społeczeństwo. Dokąd nie uwiedzi, nie uwierzy. Później on w tym wierzecie pokazuje... Korzenie. on tam nie zostawia nas cudami i znakami, pamiętajcie z dzisiejszego spotkania, on nie zostawia nas prosto z uzdrowieniem cudami i znakami i innymi różnymi manifestacjami, on mówi zawsze dba o korzenie, o serce, amen on mówi, że bo wszystko w tym wersetzie, on mówi, że tu pokazałem wam cuda, które i z wami realnie i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów ale kończy ten werset że Jezus jest Chrystusem Synem Boga, abyście wierząc mieli żywot wieczny. Bo dlaczego nam wiara? Żeby iść w życie wieczne. Amen? Nie prosto, żeby otrzymać cuda i znaki, a żeby iść w życie wieczne. Bo centrum wiary Bożej. Hallelujah. Ja muszę się skończyć. No, po ile my dosyć dużo poświęcili temu czasu. A... jeszcze 5 minut, to 5 minut. Nie ma różnicy. Teraz 25, a tam 30. Znaczy, 5 minut. 5 ja minut. Bo jak drugi raz tego nie będę na pewno gdzieś robił, a e, żeby było do końca i tam, ze względu na tych naszych innych kościołów, ludzi, którzy słuchają, i innych ludzi znaczy z różnych miast, i żeby i nam był pełnia tego, że e, ot, e, zarzuty, jak chciałbym wam powiedzieć, oskarżenia wobec usługujących, które też słyszymy, oni jest. Na sam początek powiedział, jak budowa zaczyna iść, w korzeniu nie może być żadnego u nas podziału, chociaż też próbują też kogoś podzielić, ale w korzeniu, to że Jezus, Suma, rozmawiamy z tym, tam w ogóle, a jak zaczyna się budowa, zaczyna się to ty nie tak robisz, wasz Kościół nie tak, wy nie to wiecie, tam nie to. I zaczyna się różna. Ale us, u, zarzuty według, oskarżenia według wobec usługujących to też jedne z takich diabelskich sztuczek, które się robi. Nie powiedziałem i nigdy w tym nauczeniu czy słowie nie mówię wam, że ludzie, które boże, ludzi usługujących, pomazańcy, jak chcecie ich nazywać, no, oni jest wśród nas, my, my potrzebujemy wszyscy przywódców, pastorów, liderów, amen. Ot ale ja nie powiedziałam, że to ludzi bezomylne, nie bywa ludzi bez pomyłek niektóre pomyłki poważne ja znam dosyć, poważne, ale ja nie uczę się na tych, u których nie idę za tymi u których poważne jakieś pomyłki czy coś tak, ja nie wątpię, że te ludzie mogą mylić się i bywają pomyłki musimy pamiętać, że wszyscy usługujący w tym szczególnie namaszczeniu Duchem Świętym przez Pana to tylko ludzi to tylko ludzi ale w wystawianiu winy i postawienie zarzutów komuś trzeba być konkretnym. A ja znam, że chytrość diabelska, żeby on namieszał teologię, Biblię, różne te i, i, i zarzuty. Zarzuty w 90%, nie powiedziałem 100%, ale w 90% znam, że one fałszywe My przeszli przez to. I ludzie, którzy to robili nam, później z płaczem przepraszali, bo robili to na zło. I mówili, że omotał duch, demon, ich no, zle, zle. A niektórzy nie, demonami nie umotali, a prosto swoim faktycznym nauczaniem, że oni czegoś nie uznają. I też oskarżają przez to. Przez to. Rozumiecie? Demonem nie ma w tych ludziach, którzy tam mają inne zdania, ale oni na tyle nastawieni, że żeby oskarżać. Tam nie ma demonu, tam nie ma zlicenia demonicznego, ale tam jest nastawienie takie. Oni, i ludzie nie rozumieją, że oni w ten sposób niczego z Bożym królestwem do Bożego dobrego nie czynią. Ale e, jeśli jest oskarżenie od Kościele, jeśli coś jest, to musi być przedstawione. Musi być przedstawiony. Amen? O. I ani mówiony gdzieś tam za oczami. W wystawianiu winy na podstawie zarzutów komuś trzeba być konkretnym i nie mieszać to. To ja mówię i nam, i ludziom w internecie, bo tam dużo ludzi siedzi w różnych tamtych... E, a, nie musi być to mieszane. Zarzut na każdym z traktowaniem pisma jeśli jest zarzut, to powiedzcie jaki powiedz jaki, ja znam ludzi, na których powiesili jarłyk i ich mocne służenie zamknęło się z powodu tego, że ich stłumili prosto oni byli Bogiem powołania i dlatego ja nie bronię farszy jakiś ale teraz mówię, że nie musi być też tych te rzeczy, które też wtrącają się w Boże rzeczy o. I, i potem tu e, e, mówię jeśli jest zarzuty albo jakieś, to musi być konkretnie przedstawiony to i to. Tak i to. Tak. Je, czy jest ludzi Boże, które padali z powodu różnych tam finansowych rzeczy? Przecież jest. Ale większość z tych, których znam, ich oskarżyli niewłaściwie. W całości. Oni czyści w tym. Przedstawili wszystko na jaw, później okazało się, że nie jest czysto. A ich specjalnie oskarżali. Ja znam pastorów, których oskarżali o cudzołóstwo, którego blisko nie było. U nas w kościele przychodzą ludzie, tu, no, których oskarżali, oskarżyli, że oni e, współżyli z kimś, ale tego nie było. No, a ja znam, że taki słów, znaczy, zapuścili, lala, lala, bubu bu, ktoś. Ale dlaczego? Bo ktoś komuś zazdrościł. Подъезжение, подъезжение, подъезжение, подъезжение, повечел, пошло, пошло, далей, выросло в то в поважно. Те... Ну. А что иначе, когда люди публичные, потому что Костел то есть так, локально, так? А, а когда публичные, то там было легко поставить человека на целомника, целый свят будет гадать, о чем-то. Целый свят начинает гадать. Позже есть реальные э, вызнания людей, которые подставляли видео. My z tym się spotknęli, bo nie spotknęli, ale, z nami... My byli w takiej sytuacji, kiedy przerabiali w gazecie nas informacje. To było w Ukrainie. Specjalnie, no, robili fałszywe. Jak niektórym powiedział, zrozumiecie, my żyjemy w medialny czas. Ot, toczy się wojna między krajami teraz, no to nie między krajami, to tam, inne, no, na Ukrainie jest Rosją teraz znaczy taki stan tam, no. Ale rozpoczęło się nie po temu, że ludzie nienawidzą jedni i drugi pomotali, oszukali przez media i większość ludzi tam po tamtej stronie przekonani w święcie. Moi bliscy z, ro, rodzeni, moi bliscy, oni przekonani, niektórzy z nich. I ja nie próbuję ją dowadzić, bo im każdy dzień mówią to, co chcą mówić. No rozlicze, przez media. Kiedy to widzisz, będziesz to wierzył. I tak ludzie oskarżają kaznodzień. To jest tak samo często dzieje się. I nie, nie powiedziałem, że nie bywa tam u kogoś pomyłek, albo ktoś nie, nie zrobił niewłaściwy. Bywali, robili niewłaściwie, ale dlaczego nam nie brać niewłaściwe przykłady w życiu? Amen? O. I po musi być konkretnie przedstawiony jakiś zarzut, jeśli on jest. E, na przykład także podam, że koniecznie musimy badać cały kontekst pisma. pisma, nie wyciągać wiersetów i nie budować na nich ściany. W żadnym bądź razie. E, w apostolskich Piotr napisano Piotr, zawsze apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Wy to słyszeli, tak? Znaczy to słowo, prawda? Tak. Ja prawie na nim skończę. Bądźcie uważni, bo to jest ważne miejsce. Często bierzemy w różnych, skrzytnych sytuacjach, takich w kościołach ludzie nie chcą, ja słyszałem osobiście, jak ludzie prosto nastawieni nie być posłuszni, mają sprzeciw, ale mówią muszę bardziej słuchać Boga. Ja tyle razy to przeszedłem. Nie mówię, że w słusznej sytuacji ty tak powiedziałeś. bywałem słuszne. Jeśli hamuje ktoś twoje realne głoszenie słowa, życie, rozumiecie? Twoje świadectwo, to wtedy słuchaj bardziej Boga, że ciśnij. Po czemu ja to miejsce wziąłem? Bo jeśli wziąłeś, wyciągać go z kontekstu, tylko ten wiersę, on jest ulomny. Znaczy takie słowo, ulomny. A jeśli w kontekście, widzisz, to tam było tak, że e, apostolom zabronili e, arcykapłani, czyli ich przywództwo i inni, zabronili im głosić Ewangelię, czyli w kraju było przywództwo duchowe, rozumiecie? A tym zabronili, powiedzieli, zabraniamy wam głowy i potem byli wśród nich Saduceuszy, saduceuszy którzy nie wyznawali działania mocy i oni nie chcieli, żeby Boża moc szła i była Ewangelia roz... i dlatego im zabronili. Wtedy Piotr stał i powiedział, trzeba bardziej słuchać Boga, Od w jakim to kontekście. A nie pod każdym względem. Jeśli pastor, ja słyszałem, jak lider lub pastor kogoś poprawia, człowiek mówi, kim jesteś dla mnie? Trzeba bardziej słuchać bo Nie, on cię poprawiał właściwie. A my? No, bywają takie sytuacje, że trzeba prostu wysłuchać właściwie, być e, e, i potem nie wyciągać wniosków z powodu wyciągania wersetów z Biblii. E, e. Nie, nie warto wyszukiwać w kimś falszywych proroków działania falszywych duchów. E, kiedy to robią, w sensie, ja powiem tak, lepiej tracić swój czas na słuchanie dobrych kazań dobrego Słowa Bożego. A my, nie wyszukiwanie złych duchów, antychristów i podobnych rzeczy. To falszywa nauka, samo wyszukiwanie jest fałszywe. Nie to, że tam jakieś nieprawidłowe rzeczy mówią, a wyszukiwanie tego jest pijaństwem duchowym. Kiedy ludzie po tej stronie, już zaczynają tylko wyszukiwać. I to stanie się z ich życiem, co niestety. jeśli tak robią. E, szukając z kim falszywych proroków i działania fałszywych duchów, nie zbaczajcie w stronę ducha Antychrysta, e, bo zaczynasz e, po jednej stronie człowiek staje, rozumiecie? No. I mogą ludzie zazwyczaj oskarżać on tych Jezusa oskarżali e, ci, którzy sami to mieli w sobie. <grafy> no. I, I nie grzeźcie w takim razie, kiedy już gdzieś usłyszeli prawdę jakąś, ale nie, nie daje żadna prawda nie daje ci prawo grzeszyć. Amen? O. Nie grzeźcie ani słowem, ani myślą. Czy się czyste i otwarte serce, pełne Ducha Świętego. Zawsze musimy pamiętać, nie znaki i cuda są przyczyną zbawienia, Bóg oczekuje od nas serca charakteru, charakter nowy, przemiany. Amen? Charakter. I czyniąc cudowne znaki można pójść do piekła, jak mówiłem dziś. Jeśli serce będzie złym, można pójść do piekła. Prawda. Grzech jest śmiercią, ale cudowne znaki jest w Bożym planie i też tym nie musimy mylić. Pismo powiada, powstaną, Marka 13:22 22, powstaną bowiem fałszywy. Fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Niektórzy ludzie, wyszukując złych duchów, przeczytali to i zaczynają wątpić. Czy ja w normalnym kościele? To jest najczęstsza myśl. Wiecie, diabeł specjalnie podrzuca, wyciągając to z kontekstu, to tylko, to tylko Boża przystroga. A nie dlatego, żeby ty poszedł tą drogą wyszukiwania wszędzie. Bo gdzie ty zaczynasz to wyszukiwać? Diabeł tam to i uczyni Rozumiecie? Spróbuje tam to poddawać albo udawać. On mistrz tego udawania. I, I potem e, e, kiedy ludzie wyszukują to mylą się już w tym, że zaczynają za tym iść. Przestań za tym, zacznij za dobrą nauką. Zacznij za dobrą nauką, za czystym Słowem, za prawdziwym Słowem Bożym. Amen? I pomyłka w tym, że kiedy oskarżają kogoś znaczy to na obiekt pada Diabeł szukuje obiekt Lideru, pastor czy kościoł Jakieś je oskarża Ja znam kościoły, które mogą mylić się Ale ja ich też nie oskarżam Ustawiam bo to Bogu a my To nie moja sprawa, nie muszę tracić na to czas Przed nami jest to wyzwanie, które dał Bog Ewangelia i świat Na który my posłani Amen? Świat, żeby nie iść Ewangelii i potem, e, e, Ale prawda, Pismo powiada, powstaną bowiem fałszywy Mesjasza, falszywy prorocy, czynić będą znaki i cuda, ale tu nie napisano nigdzie, że znaki i cuda nie od Boga. To, że mogą czynić, ale ze złym sercem i też iść do piekła, może tak być, ale wy tego nie róbcie i nie chodźcie w a my Oto, czym tam napisano. Nigdzie nie powiedziano, że znaki cuda znaczy, to jest koniec święty. To tylko próba... To, to z powodu niewłaściwej jakiejś doktryny, w której było powiedziano, że tylko święty może uczynić cud. No w sensie Duch Święty może uczynić cud. A na ziemi dar czyni cuda. Ludzie mogą czynić cuda, ja mówię, pójść do pieku. Prawda. Realnie? A dla nas to wyobraźnia tak, że jeśli człowiek czyni cuda, znaczy on albo od Boga, albo od Diabła. To on prosty od człowieka. Wy mnie nie, wy I potem pomyłka, w tym, że ludzie szukają w ludziach Boga w całości. Nie znajdują do końca. Jeden pastor powiedział, że e, odnosił się do pewnego pastora tak święcie i w ogóle, kiedy on tylko zaczyna służyć. Mówił, wow, Bał się do niego podejść, bo nim było mocno tam. To, to prawda, rzeczywiście. Ale raz siedzieli, on tam organizował jedną rzecz i oni siedzieli. I on wszedł do pokoju, a ten drugi pastor, on miał usługiwać tam. Przyjechał do nich, i go zaprosili. Je banan. I pastor ten stał tak, on był młodym pastorem. Stał tak, na niego patrzy. A ten mówi, co na mnie patrzysz? Nie. Co dziwnie, że banany jem? Ja, że normalny człowiek, banany jem, to jem. Aaaaah. A o tego wrażenia, znaczy, jakie podejście? Myślał, że jeśli ty się ty, to ty nie człowiek, prawda? Ty normalny człowiek, ty zostajesz człowiekiem. Amen? O. Ty zostajesz człowiekiem. I, ale też wspomnijcie po tym wiersze, kiedy czytacie o tym, że, Bo to jest e, e, to ostrzeżenie, kiedy Bóg mówi, że staną patrzyli prorocy. I to jest pomyłka, e, mylić z tym, gdzie ogłaszają imię Jezusa, i namaszczenie Jezusa mylić z tym, że to już fałszywy Mesjasz. Ja także tam czytał, to mnie mówili, że tam, gdzie imię, imię Jezus, to, bo wyciągają z kontekstu, rozumiecie? Bo prawda, przyjdą pod imieniem Jezusa, rzeczywiście, ale to była przestroga, żeby nie chodzili prosto za szyjkiem, a mieli korzenie w Jezusie. Amen? Korzenie ma być w Jezusie. Ale to nie powód. Nie pozwólcie sobie podważać żadnego usługiwania Bożego wtedy. Nie pozwalajcie. Prosto przez żeby żeby korzenie było w Jezusie, ani w ludziach. Amen? A nie w ludziach. On. I też wspomnijcie, co powiedział Jezus i jak On był oskarżany przed tym. Czyli także podważali to namaszczenie Ducha Świętego i w Nim. Tak jak i teraz często można to widzieć. Jak tylko Boże moc objada się, ale mocne przybudzenie idzie do Polski. Mocne. Dlatego musiałam z Wam tą, tą rozmowę dzisiaj odbyć. to że musi być zdrowe nauki, zdrowy Czesli Kościół. Amen. O. I z przybudzeniem przychodzi wiele czego. I dobrego, i niedobrego. To prawda. O. I Mateusza 9 napisano, a gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę, niemowę opętany go przez demona. A gdy demon został, podobny, został wypędzony, niemyj przemówił. I zdumiał się lud i mówił, nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu. Faryzeusze zaś mówili mocą, mocą księcia demona wypędza demony. I, ob, i, odchodzi, i obchodził, obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał ich w synagogach i zwiastował Ewangelię o królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A dlaczego oni go oskarżali? Żeby zatrzymać uzdrowienie i uwolnienie, rozumiecie? Ich cel, nie, ktoś mi powiedział, pastor, oni prosto nie wyznawali Jezusa. Nie, oni nie wyznawali moc, która działa w Nim. To, co robią ludzie teraz nie raz niektórymi, mówią, nie od Boga to. Nie Boży Duch działa. Jeśli ludzie uwalniani, jeśli ślepy przeżywają, jeśli alkoholicy uwalniani, no i tak dalej, cały spis, to pamiętaj, diable tego czynić nie będzie. On nie uwalnia od narkomanów, od narkotyków, od alkoholików, od alkoholu, tylko Boży Duch. Amen? O. I tu rzucanie mocy, to rzucanie na Jezusa, żeby stłumić tą moc. Ja Wam mówiłem, że moc Boża, ona e, może być gdzieś nieprzyjęta, prawda? Ja znam, że manifestacja Boża idzie, ale przy tym e, tu mówię, że powstają ludzie, którzy zaczynają podważać. O. Faryzeosze to robili, po że przed tym On uwolnił niemego. Oni prosto byli w szoku o tym, że On to czyni, a oni tego nie czynią. W jednym miejscu Pismo napisano: zawiść w nich pojawił. Znaczy, to zawiść. zawiść. Mateusz mówi w dziesiątym razie, wystarczył, wystarczy uczniowie, aby, wystarczy aby był jako Jego mistrz, a sługa jako Jego Pan. Jeśli gospodarza, a gospodarz Jezus jest, Belzebubiem nazwali, tym bardziej jego domowników mogą nazywać. Hmm? I, uh, a gdy to usłyszeli faryzeuszy, rzekli, ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba cięcia demonów. A Jezus znając ich myśli, rzekł każdy królestwo rozbojone same w sobie, pustoszeje. I żadne miasto czy to rozdwojone sam sobie nie ostoje się. Jeśli szatan szatana wygania, sam ze sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoje się królestwo jego? Czy znaczy, on dał prostą odpowiedź. On dał prostą odpowiedź. Że jeśli to demona, on sam siebie nie wygania. On nie wygania swych duchów, on nie rozwinie, o co chodzi? Oni nie, uwol nie uwolniają nie ludzi. A dalej mówię, jeśli ja... A, a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Oto jak objawia się Królestwo. Oto jak znaczy, że ty nasadzasz Boże Królestwo. Boże Królestwo to Ewangelia w Chrystusa Jezusa na tej ziemi. Amen? On tak nasadza się. No w ten sposób nasadza się. Ot. I wyga, wyganiać demony to jest od Boga. Uwalniać ludzi to jest od Boga. Jak tylko Bóg przygotował to pomazanie, żeby użyć to, zaczyna powstawać różne nauki. No, oni nie oddają, to nie, nie, ludzie, którzy siedzą za tymi nie są demonami, nawet nie zdomonyzowani większość. Ja nigdy o nich złego nie myślę. Prosto różne nauki są. Jedni wyznają uzdrowianie, jedni nie wyznają. Jedni mówią, że wyganiać demony, i nie mówią, że nie wyganiać demony. Ale Biblia mówi, że demony muszą być wygnaniem. Amen? I e, także oskarżali o tym Jezusa. Ale dlaczego? Żeby tego nie, nie było, żeby to się nie działo. I on mówi, że jeśli ze mną to było, to i z wami, tym bardziej to czynić będą. Tak mówić. E, I dalej mówię, z czym to związane. Każdy grzechy, bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko duchowi, synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko duchowi świętemu, nie będzie odpuszczone. O co tu chodzi? Jeśli ktoś przy, realnie oskarża to, on stawia się w punkcie takim, no, w którym no, nie warto okazać się. Ja tu nie chcę nie, nie, żadnych przesądów no, przesadzać w żadną stronę. Ale nie warto oskarżać dzieło ducha świętego. Amen? nie warto po, poważnie to słowo nas ostrzega Zasadzcie drzewo dobre to i owoc będzie dobry cały dzień my dzisiaj rozmawiamy o tym jeśli korzenie dobre to drzewo będzie dobre nie może być dobre korzenie i drzewo nie jest dobre czy złe amen Zasadzcie drzewo dobre i to i owoc będzie dobry albo zasadzcie drzewo złe to i owoc będzie zły bo im z owocu poznaje się drzewo. Dobry człowiek wydobywa, 35 wiersy, wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. W dziejach apostolskich zdumili się wtedy, wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczy? Inni, dziwiąc, mówili młodym winem się upili jedno miejsce, ja już skończę. Znaczy, wy to miejsce Pismo znacie. Tam była manifestacja wylania Ducha Świętego na ludzi, prawda? I później ich zachowanie tak wyglądało. No, wy widzieli, wy, wy, widzieli pijanych ludzi na, na ulicy, czy gdzie indziej, prawda? Jak oni rozwiązali, zachowali się tam. Tak tamto wyglądało tak też. I po co Kościół oskarżać, jeśli ludzie napełniają się Duchem, Ah, ну, и говорят, стоп, что тут есть? А ну, вы простите. Но пристойность может быть властивой. Поэтому есть пастор, есть лидер, есть нормальное проводение костюля. И мы не касаемо никаких присадных вещей, а мы можем отримать слово живого Бога. Слова Божьего. Творение этого. Амм. Musicie rozróżniać. Przybywajcie w czystym sercu, bez grzechu. Jest usługiwanie i Boże usługujący, którzy rzeczywiście potrzebują upomnienia, poprawienia, oczyszczenia. Ale poddajcie to Bogu i ich starszym biskupom i apostołom. Ja znam, że każdy prawdziwy usługujący, jakby wielkiego usługiwania nie było, ewangelista to proro apostol, czyli to oni mają też kogoś nad sobą, który ma, musi ich upomnieć, no wówczas. Ich duchowie ojcowie, dlatego i dane oni, żeby poprawić. A my Mogą mieć mniejsze stanowisko nawet w, w ziemskim kościele, gdzie, gdzie indziej, ale mu, to ci, którzy powołani, poprawić ich. Tak powiedziano w Bogu, tak, tak, tak jest prawidłowo w Bogu. Ale nie stawajcie sędziami dla tych, których nam nie warto osądzać. a Amen? I nawet dotykać tego nie warto. I źródło i informacji, ja już dzisiaj nie mówiłem, i skończę. Ono jest różne. Dzisiaj u nas czerpią z telewizji, internet, media. Dwie rzeczy musicie zawsze trzymać się, nie szybko. I te dwie rzeczy. Pierwsze, co za nauczanie? Co za nauczanie? Tu musi usłyszeć każdy w internecie. Przed tym, jak coś, coś wpadać, oglądać to bez, bez miary. U, u, u. Wszystkie takie na ściągać. Po pierwsze, musicie znać, co za nauczanie. Co za nauczanie. Jeśli wy chcecie być prowadzeni w uzdrowieniach, a słuchacie nauczania, tam, gdzie wbrew nauczania, temu nauczaniu, to wy rzeczywiście nie będziecie poruszać się w tym. No, na przykład, prosto powiem, bracia drogocenni baptyści, oni nie uznają e, uzdrowień w ogóle, no, bo nie znają, że oni byli w Biblii, ale w sensie tym, że oni teraz objęli się, u nich tak nie, no, oni taką nie przyjmują tego. Przy tym to bracia. baptyści to nasze bracia. Wy znacie? No, no, no, no, no. <laughs> Ale przy tym, ich niektórzy z ich nauczań, oni na tyle tak mocno starają się powiedzieć, że nie ma tego, jeśli ty często słuchasz, ty też będziesz nie No Rozumiecie teraz o czym ja mówię? Proste rzeczy dla tych, którzy też usłyszą mnie. E bo ja patrzę na ludzi, którzy teraz coś rzucają w internecie i nawet nie wiedzą, że chcą usłyszeć coś od całej prawdy, a to częściowo prawda, od jakiegoś dyno... od denominacji pewnej, od jakiegoś człowieka czy denominacji jakiejś. Oprócz tego jest dzisiejszy Saduceuszy i Faryzeusze, ja nie nazywam tymi słowami żadnym wyznania, ani Baptistów, nikogo, nie daj Bóg, to jest Boże ludzie, ale bywają też dużo grup i różnych ust. oni saduceusze i faryzeusze dzisiejszego dnia, niniejszy, rozumiecie? I rzeczywiście ich nauczania też jest w internecie dosyć dużo. Saduceuszu i, i tych, jak, faryzeuszu dzisiejszego dnia. Albo jest kościoły czy denominacje, które mają konkretnie jedną doktrynę, na której jest budowanie doktryna. Jest metodyści, znaczy metodystyczny kościół, albo e, tam e, kalwiniści jest, albo znaczy protestantyzm i wiele tam jest. Doktryna była, Kalwin zmarł, a doktryna została. Kiedyś było dobre rzeczy, jak czytałem to i to. Ale teraz to prosto nominalny kościół. Przy tym ja nie obrażam, jeśli ktoś mnie słyszy w internecie. My szanujemy Was, bracia. Amen. Amen. Tych wszystkich, którzy wyznają Jezusa Chrystusa, Panem i Zbawicielem. My szanujemy. Amen? Amen. I tak ma być, i nie, żadnej innej przesady być nie powinno. Ot. I e, Także, jak powiedziałem, w oglądaniu, w słyszeniu czegoś, z pierwa dowiecie się, co za nauczanie. Co to za źródło, co za nauczanie. Które źródło tego nauczanie. W ogóle skąd pochodzi. ani po nazwach, wy wybierajcie. Ot. Tam człowiek, którym mówił, że on tam Amen, jeden tam człowiek brady, w Internecie zadał słowo Amen. I jemu wyszło w Internecie takiego tam, że to Bóg Egiptu. W Biblii tego linii, To to i całą Co ty? <grytum> Jeśli tak będziesz szukać Boga przez Internet, to daleko nie pójdziesz. <grytum> Będzie Bóg w Wikipedii. Wikip, wikip, wikipedii. <grytum> I e, z tego źródła nie będzie po prostu obiektywnej informacji i mogą być przesady z oskarżeniem. W historii kościoła to niestety jest. Na przykład, tak jak powiedziałam, no, ot, znów, e, ruch baptystów nie uznaje wszystkich nauk zielonoświątkowych zborów. Ot. Ale przy tym, od ja idę, my spotykamy się razem, ja, my no, z pastorami, i mamy dobry herbatę. Herbata jedna wszystkich jednocześnie. <głos> no na przykład Ja mówię, nie ma, dla mnie nie ma w tym podklęcia, ja nie potwierdzam się, że ktoś czegoś nie uznaje w tym, amen ty prowadź, bądź prowadzony tak jak Bóg cię prowadzi gdzie ty narodzony duchowo także gdzie Bóg cię powołał Żyle napisana bo stworzenie z tęsnotą oczekuje Synów Bożych ale dopóki my podziałem zajmujemy się w pleściałach, internetowych różnych formach, świat ginie tak nie powinno być. Amen? Tak nie powinno być, dopóki od Boga to czy nie od Boga, to nie od Boga, tamto nie od Boga. A druga rzecz, dwie z nich powiem. Pierwsza to, co za nauczanie, a druga, kto naucza. Powiedz, kto naucza. Bracia i siostry, zawsze pamiętajcie, badajcie, sprawdźcie, kto naucza. Nie tak, że wychwytujcie po nazwie i już usłyszeli parę prawd, parę dobrych słów, Nieważne, że wysłyszycie tam, że ktoś musi na... czytać Biblii, wszystko z Biblii, wszystko, co ja widzę, gdzie ludzie byli z widzenia, ono było z Biblii. Słuchałem podobne rzeczy od innych ludzi, całkiem inne źródło. Bo jedni mieli właściwe serce, a drugie mieli właściwe, niewłaściwe korzenie. Można powiedzieć dwóm osobom. Jedno i to samo kazanie za tą kazanicą. Jedno i to samo, słowo w słowo. Ale efekt będzie... 100% różnią się. Usłys usłyszeliście? Wszystko znajduje się tutaj. Jeśli ja słucham człowieka, no ja dam przykład i przykładem tylko tym skończę, bo przykład jest lepszy dla mnie. Ja, że, e, zauważyłem, że w internecie teraz e, to tylko nie nauczę. Często nauki przeciwko działaniu mocy Bożej, uzdrawianiu, manifestacjom Ducha Świętego też jest oparte nie na świadomość i nie na prawdzie. Tylko na gorzkim korzeniu. Człowiek gdzieś zgorszył się. A Jezus powiedział, nie go, nie, błogosławiony ten, który się nie gorszy. Tak na początku dzisiejszego spotkania my czytali. Amen? Który nie gorszy. A ktoś się zgorszył i zaczął nauczyć inaczej, w inną stronę. I e, go, gorycz, ona zakaźna. Jest ludzie, którzy podstawiają fakty i farsze, Przerobiają różne nagrania też. O tym tak... E, o tym, jak powinna prowadzić Kościół, ja to dostrzegam. Często nauczają ci, którzy Kościołów w życiu nie prowadzili. A to dla mnie dziwne. Oni ja mówią, e, nauczamy innym, jak prowadzić Kościół, ale nigdy tego nie robili. I nie powołani w tym. Rozumiecie? A, a nauczają wszystkich, jak prowadzić ludzi. Jak prowadzić. Słuchajcie pastorów, które skuteczne w tym prowadzeniu, jeśli wy powołanie prowadzić Kościół. Amen. Także e, słuchają, e, słuchają e, nauczania różnych, e, tych, którzy mają w tym złe doświadczenia, w tym, o na, czym nauczają, ale biorą z Biblii, żeby to w, no, w inną stronę powiedz, no, zrobić. Także e, to samo uzdrowienie i o mocy. Jest ludzi, którzy nie byli uzdrowieni i mają żal. I zaczynają oczerniać, słyszycie teraz uważnie? Oczerniać wszystko i wyszukując w pismie wszystko, co wykreśla uzdrowienie i moc ducha. Ja zbadam, ja rozmawiałem później z takimi ludźmi, z którymi mam dobry kontakt w Kijowie tam. Ja mówię, pastor, no, ja znam takich pastorów. Jeden mówi, chyba, no. Przepraszam, że tak ostro mówiłem przeciwko, Teraz odczywiałem, bo emocje niosły. Nie było uzdrowiona żona. I tak nauki postroił swoje... Nienawidzę, nie bratego Biblii. W ogóle. I on wszystko biblijne, w nim zły duch nie działał. Ale przy tym wiele ludzi byli niezwidzeni, a odcięci od całości prawdy. Rozumiecie? Prosto pozbawienie możliwości. O. I przykład mój. Ja osobiście znam, e, a jednego osobiście, bo z nim byłem, drugiego tylko z nagrania. Ale obu, bo to przykład na mnie. Dwa człowieka, których niepełnosprawni, niepełnosprawni, tak rozumiecie? Nie? Urodzili się tak, tak oni się urodzili. Jedne, jeden, obu, obu marzyli, bo słyszeli słowo, kazanie, czytali pismo, bo urodzili się też na, na nowo od Boga. W pewnym czasie. Oni nie znają blisko drugiego. To dwa, dwa różne człowieka. A po ile oni obu, obu jest publiczni. I a, jeden z nich więcej ma wady niepełnosprawności. Ona jest bardzo widoczna. A drugiego widoczna też wada niepełnosprawności, tylko mniej. O a drugi tak dużo ma, że y, on no, w całości niepełnosprawny. Ja nawet mogę o tym powiedzieć, o drugim nie powiem, żeby niczego nie, nie mówić takiego. On nie ma rąk jeden, nóg. Y, tam... <śmiech> Wyobraź sobie, to, to jest poważnie. <śmiech> drugi też ma władzę, tylko na wiele mniejszą. Tam on ma wszystko, tylko że niepełnosprawny. Oni, od dzieciństwa, ja ich czytałem historii. z jednym był, bo on w moim kościele był. I e, powiem tak, każdy z nich wierzył gdzieś, że Bóg czyni cuda, że znał to, widział to, czytał, słuchał kazania, ale przez wielu, wielu lat niż dorosły ludzi, uzdrowienia w, w ich życiu nie, no, nie stało się. Jeden z nich, dzisiaj znany jego ja był na spotkaniach, na ludzie uzdrawiani na jego spotkaniach, a on nie ma nawet rąk który trzeba nałożyć no, nie ma rąk, a ludzie uzdrawiani. moc może działa, on wiesiowy w swoim stanie, bez rąk i no posz poszubił. on kiedyś mówił 10 lat temu, że będę miał żonę modelkę jak ja wewnątrz siebie pośmiał się później pokutował za to że no, Bóg cudem, realnie. i teraz jego, on ma żonę zapytacie jak? taką modelkę, dziwnie. Pytacie o niego i o nie. Ja nie wiem, jak tak mogło stać, że mają nawet dzieci, które adoptowali. I on szczęśliwy mąż głosi w Anbelie. Jego programy transmitowane prawie we wszystkich, nie będę tam przesadzał, ale prawie w większości krajów cywilizowanych na świecie. Jego znają, on jeździ, on nawet w Polsce będzie. No. On dosyć znany. I jego życie szczęśliwe. On nawet przy tym, że nie wyrosły u nogi, ale on żyje pełnosprawnym, szczęśliwym, bo serce jego, w sercu jest w jego. Ja, na przykład, ja nie znam, po czemu. Chciałoby się, żeby wyrosli te fizycznie. No ja nie znam, dlaczego. My nie znamy wszystko, po czemu tak, a tak staje się. Ale on szczęśliwy. Drugi człowiek, ta sama historia, podobna. Ja czytałem ich historię życia. Oni dorastali w tym samym gdzieś środowisku i tak dalej. Wierzył też, ale w pewnym momencie ktoś zaczął nauczyć, widzisz, tego nie bywa. I on zaczął z tymi ludźmi łączyć się. Niepotrzebne. Teraz on jest też nauczycielem. Programy też jest, ale z nich nie ma ani tego, co Jezus mówi, że ślepy, chromy, zbawienie dusz, niczego. Tylko namieszanie w kościołach. Uzdrowienia nie ma, tego nie ma. I człowiek dobry, fajny człowiek, ale historię jego życia, on urażał się, nawet ten, który pisze historię, on przeżył mocne wewnętrzne tragedie. wewnętrzną, rozumiecie? Przez to, że nie był uzdrowiony. I jeszcze z tego źródła, a nauczania ja posłuchał, przez to, co uczy. Tylko, że uczy, nie ma niczego, uzdrowienia nie ma, w nie ma, nie ma, nie ma, Biblia jest. I niektóre słuchają to. Jeśli człowiek w sercu, w sercu, rozumiecie? Tam dwa serca, o co chodzi. Tam dwa serca, no, u tych dwóch u jednego serca i u drugiego. Jeśli w sercu nie ma tego, co... A jeśli zostawiamy korzenia, ono nie pozwoli w pełni iść za Bogiem, rozumiecie? W pełni przynieść to, co jest u Boga. O czego chodzi? Ja nie podważam, że obu z nich, dwaj z nich są w Chrystusie. Tego nie podważam. Tylko owoc życia w Rozumiecie? Nie trochę. Ważne, kogo my słuchamy. Ważne, kogo my słuchamy. Ja był na spotkaniu z tamtym pierwszym chłopaki do tych czasów, którzy byli w centrum socjalizacji, minęło Półtora roku teraz, jak ty go spotkamy. Bo półtora, nawet więcej. Oni tak przełamali się, w swoim. uwolnienie nastąpiło szybciej. U, od, no, w centrum oni byli tych chłopaków. tak się Takich chłopaków jest bardzo sporo. Dzisiaj oni zakładają nowe rodziny. Te chłopaki, których przekreślili, już życie ich przekreśliło. Rozumiecie? A to po prostu weszło szczęście przez to spotkanie, że Bóg ich tak dotknął tam. I przymieniał ich życie całkowicie. I kiedy Bóg działa, On przymienia życie. Amen? My możemy nauczyć z Biblii, ale Bóg, jeśli nikogo nie przymienia ja nie wiem to z, z tym nauczaniem. Ja nie będę wątpił, że ten człowiek zbawiony i tamto, ale ja nie chcę iść tam, gdzie u mnie całkowicie to pozbawia mnie życie z Bogiem. Amen? I pamiętajmy, że jakie by nauki to nie byli, korzenie jest w Jezusie Chrystusie, i w nim musi zawsze pozostawać. Tak ma być. Tak ma być. Bądźcie w tym, kochani, zawsze. E, ja skończę ostatnim wiersetem. E, ostatnim wersetem. E, tak jak ja już mówiłem poprzednio, że i przy, dlatego, żeby udowodnić prawidłowość na, na swoich tych e, internet, tak robię teraz. Także jest nauczanie prosto ludzi, którzy po jakiejś stronie mówią, biblijne nauki, ale oni, nie całkiem jest z, z ich właściwego serca, ze źródła. Ale kiedy jeszcze namieszane fałszywe nagrania do tego, i mówią w kościele był ten, ten przychodził, ja znam ludzi, którzy fałszywie oskarżyli. My to nie zapraszali takiego, my nie na tym poziomie, żeby zapraszać kogo, kogo tak dużo oskarżają. No. Ale ja znam, że tak jest. I to jest nieprawda, to co zbadałem 100% nieprawda, ludzi fałszywie oskarżali tam, no. I, i potem nie wdawajcie się w falszywych te, te rzeczy. E, e, jest sporo takich sytuacji, w których media też kłamią dla sensacyjnych materiałów. I później chrześcijanie to biorą do siebie. W internecie patrzyłem, skąd te nagrania o, o, jak, o kaznodziejach, znaczy takie jest nagrania tam, że to moc tak działa, nie to. I takie napisy tam. Wyznacie skąd to wzięto? Jeśli by ktoś, kto choć ogląda dowiedział się, to wzięto z, wzięto z mediów, które specjalnie były powołane w Stanach Zjednoczonych oskarżać Bożej Kościół. Jeśli by ktoś choć dowiedział się raz, zamiast tego, żeby oglądać cały czas. Media chcą sensacji. Jeśli Wy oglądacie telewizję, to Wy rozumiecie, że media nie może być bez sensacji, nie cały czas na kogoś oskarżenia, to, to. Ale ja nie wątpię, że jest właściwe oskarżenie, ale Wy nie, Biblia co nam powiada? Nie dotykajcie nawet szaty tego. Pamiętacie tak? Dlatego każdemu polecam w kościele. Nie dotykajcie nawet szaty, tam gdzie jest takie brudel. Czy... Bądź, ty patrz na swoją drogę, na której cię był połał. Amen? Nie dotykajmy w rozmowach, słuchajmy, nie Więc co słuchać takich rzeczy? Ot. Ja tak wdzięczny bastro, On mówił, tego nie czytaj. Mnie innemu człowieku można było wydawać się, aha, zabrania czegoś czytać. Ja mu wdzięczny, bo ci, którzy czytali na siłę, mówili, tamto potrzebne. za zaciekawienie ludzkie, znaczy ich zwiodł w inną stronę. Przy tym, że ja posłuchał, mówi, dobra, nie będę, a będę tylko Boga słuchał. Amen? I iść za Boga. A media dzisiaj narzucają się ludziom. Chybraczykom 12. Przy i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwali wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa z pracy i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przy to pomyślcie o, to, o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzenia? We wszystkim musimy patrzeć w nasze tworzenie, a to jest Jezus Chrystus. Amen. We wszystkim. No, no i, i was, mój Kościół, który dzisiaj jesteście, i wszystkich, którzy słuchali, ja przepraszam, jeśli moje słowa Mogą być traktowani niewłaściowe. No, moje pomyłki po pierwsze po polsku, bo to, to nauki, oni muszą, muszą być właściwie zrozumiane. Więc ja znam tak, znów, że niektóre rzeczy, ja się skończę, że niektóre rzeczy, prosto ludzie nie tak usłyszeli i z tego zrobili nawet oskarżenia. Przeciwko mnie, u mnie w parę razy tak było. Ja mówię, że nie to powiedział. Nie, to tak pastor powiedział. Ja mówię, ja nie to co, w ogóle nie to powiedział. Ja... Nie wiem, jak jeszcze jeśli coś. A jak wychodzić z takiego położenia? Pastor, czy ty tak powiedział, czy nie tak? Вот, zapytać można zawsze. Amen. Amen. <laughs> Amen. Bardzo prosto. Dajmy pomodlimy się, żeby fałszywe nauki nie wpływali na nasze życie. Вот, tylko to. Żeby my po prostu byli.. W, e... Ukorzenienie w Chrystusie. Tylko to. My nie modlimy się e, tam teraz, nie modlitwa duchowej walki, tam nie to nas interesuje. Po prostu, żebym nasze serce było wolne i kościół był e, ukorzeniony w Jezusie Chrystusie. Boże, dzisiaj powiedz, ja przyjmuję ukorzenienie w Jezusie Chrystusie. I we wszystkim ufam Tobie. Ja dziękuję Tobie, Boże, że Ty dałeś mi kościół, pastora i współbraci. Ja uznaję, że to jest dobro Twoje. W imieniu Jezusa. I także ja proszę Cię. Ochroń, och, obroń i ochroń mnie. Moje życie. Od wszelkiego zwiedzenia. I od złego. W imieniu Jezusa. I ja postanawiam słuchać dobrej nauki. I iść za Tobą. W imieniu Jezusa. I razem powiemy amen. amen. Po prawdziwych nauczaniach jest porządek w sercu. Może bywa zmęczenie fizyczne, a w sercu porządek. Amen.